Wypadało zacząć od. No, ludzie. Aaa, program mi się zawiesił. Nie, nie zawiesił mi się dobrze. nocy na odwyku, czyli program o. Ym, no, gadanie takie wieczorne, wieczorne nocne nawet o Bogu i o Biblii, i o ludziach i o czym się tam chce w sumie, no bo to jest wolna linia, taka. Nie ja tu improwizuję dużo. No i w do taki program, żeby było gdzieś miejsce w internecie polskim, gdzie można swobodnie, swobodnie, to jest takie słowo kluczowe teraz, wolny człowiek, może być wolny i może gadać o czym chce. I nie ma tu różnych metod kontroli tej wolności, jak na przykład cenzura techniczna, jak cenzura nietechniczna, tylko pośrednia taka cenzura, albo jak usiłowanie, tutaj forsowanie jedynie słusznego, Yy, widoku, wizji na jakieś tam sprawy, interpretacji czy coś tam. No, co ogólnie polega na tym, że każdy może mieć tutaj swoje zdanie na każdy dowolny temat i może zadzwonić i powiedzieć to zdanie, a ja powiem i tak swoje własne zdanie, które też jest dowolne i też jest subiektywne i wcale nie udaje, że mam swoje jakieś zdanie. I ze mną dzisiaj prowadzi audycję Łoś tutaj taki yy, siedzi, no siedzi, taki potwór. On ma takie strasznie długie nogi jak pająk. To jest Łoś, kto to jest Łoś? Łoś co jest? Taki łoźno, taki dziwny. Nie, może to być renifer nawet, ale nie wiem. Tak, więc dzisiaj ja chciałem przypomnieć dla tych, co nie wiedzą, bo są pod... zdominowani przez kulturę jaką tam... Nie wiem właściwie jaką kulturę. Europejską? Nie wiem, że, jest, że tam Boże Narodzenie jest, ale na przykład niektórzy obchodzą Hanukę. I Hanuka, proszę pana... Hanuka to jest takie święto dosyć wesołe, mniej więcej takie jak ta piosenka, melodia, która leci w tle. Jest. No i dalej o Hanuce, dlatego że Hanuka to jest dopiero święto, które Polacy by lubili, bo trwa 8 dni. <śmiech> nie to nie to, co, jakieś wielkanoc, że tutaj trwa dwa dni, a potem do pracy tylko 8. <śmiech> 8 dni. To kto ma tutaj siłę na to? Kiedy to wytrzeźwieć? No i w ósmym w dniu, czyli dzisiaj, ostatnie, w ostatnim dniu, pali się wszystkie świeczki na świeczniku, który się nie nazywa Menora, tylko Hanukija i ma dziewięć ramionek. Więc ósmego dnia się pali wszystkie dziewięć. Naprawdę się pali osiem, a ta jedna dodatkowa to jest stawka pomocnicza, od której się odpala najmniejsze z tym, no więc takie święto, żeby w sumie, nie żebym go jakoś tam obchodził szczególnie, ale fajnie wiedzieć, czy są takie rzeczy, bo lubimy tylko w tym odwyku i w ogóle w nocach na sobie rozszerzać horyzonty i może na przykład Świadek jechowy zadzwoni i powie, jakie on ma święta. Świadkowie Jehowy mają jakieś święta w ogóle? Obchodzą sobie? Czy nie? Bo tego na przykład nie wiem, powiem. Nie wiem. Jakie święta obchodzą prawosławni? To mniej więcej wiem. Te same, tylko kiedy indziej. A z świadkowie Jehowy, to nie wiem. No i shareholder na czacie mówił, o Hanuka było tydzień temu. Tak, to tylko tak przypomnienie sobie. I po miłość spada. No. Yy, I tego. Nie ja chciałem powiedzieć... A, Becia chyba zapala tam z tyłu jednak te 7 świeczek bardzo ładnie. Nie wiem, czy będzie widać, pewnie nie. No, ale nie. Dzisiaj chciałem gadać o tym, o czym gadałem wczoraj yy, w programie odwyk.com na tym nagraniu, swoją drogą sprawdzę, czy ktoś to skomentował i w ogóle oglądał. Przy okazji, takie, to jest piękno, nadawaj na żywo, że mogę sobie internet tutaj wykorzystać co jakiś czas. No więc oglądało to ludzi od wczoraj kilkaset, Ze 400. Powiem wam, co wam mam nie mówić, 400 osób nie. więcej sobie oglądało i no i czasami komentowało, a czasami nie komentowało. No. i tak sobie myślę. A, ludzie mówią właśnie, jak mam dzwoń, skoro nie jest włączony Martin? Telepatycznie jest włączony Martin. Proszę się nie przejmować tym, że jestem niewidoczny. To tak dziwnie działa tutaj, bo tam jest takie przekierowanie podwójne. W numeru telefonu, jak się dzwoni, to jest przekierowanie na jeden Skype, na numer Skypowy a z niego dopiero na drugi numer skypowy Czy jakoś tak? Nie, nie, inaczej. Ale nie nieważne, nieważne, może, ważne, że działa. Działa, będzie, jak ktoś zadzwoni, może pogadać. No więc ja chciałem pogadać o tym, co wczoraj, czyli o ich... Co popsułem? Nic nie popsułem. Niewidoczne coś popsułem. Nie, działać. Musi działać. Nie? Skype, halo. halo. No jak ktoś zadzwoni, to będzie widać, że działa. Jak nie zadzwoni, to nie będzie widać, że nie działa. Więc chciałem pogadać o charytatywnych różnych rzeczach. O kula. Więc, o, tutaj jeszcze współpracowniczka pani kulowska, która potrafi odpowiadać na pytania tak albo nie. Chyba, że się zepsuła. Nie zepsuła się. Mówi No. Że znaczy że się nie zepsuła kula numer 8 ma tutaj też swoje zdanie z każdy temat i czasami gada bzdury, a czasami nie jak to kula numer 8 i można jej pytać jest or no więc w każdym razie zacznijmy gadać o pierwsza świeczka, tak? tam jest więcej? Aha, wszystkie się palą brawo! dobrze, to ja zacznę gadać o rzeczach typu charytatywności różne i na czacie już właśnie pyta Karineczka Martin, i co, adoptujemy dziecko? Właśnie, więc jak ktoś słuchał odcinka wczoraj, to wie o tym, że miałem ochotę nie adoptować, tylko sponsorować dziecko. Adoptujmy sobie jakieś odwykowe dziecko, myślę. Tylko to dziecko jest akurat przez stronę, yy, którą znalazłem, Liberty Foundation, chyba org, UK, więc oni tak działają przez Wielką Brytanię, więc trzeba mieć konto w banku brytyjskim. Technicznie. A ja muszę, właśnie miałem napisać do nich i się zapytać. I to napiszę i się zapytam, czy mogą na przykład przez Paypala zapłacić, czy coś tam im. No i chodzi o to, że 10 funtów się co miesiąc daje dziecku i to dziecko jest jakby twoje. Znaczy, nie jest twoje, ale zawdzięcza ci to, że nie umarło z głodu. Na przykład. A, a może przez Mirka? O, rzeczywiście, co ja taki głupi jestem. Pewnie, że przez Mirka. Gdzie jest Mirek? Jest tu Mirek? Halo, Mirek. No, można by, można. I by było takie odwykowe dziecko, zrobiłybym takie z, z, fajne zdjęcie z przodu, to jest dziecko, które se sponsorujemy i ono żyje. O, jest Mirek! <śmiech> Ty, no Mirek się zgadza. To tak. To ja bym wysyłał do Mirka, a Mirek by wysyłał do nich i by było taki stały przelew. No to możemy mieć dziecko. To teraz możemy sobie zagłosować, co chcemy mieć. Może cały odwyk się złoży, pyta Karineczka. No cały odwyk się złoży, bo to właśnie jest tej ściepy odwykowej, która jest na stronie www.odwyk.com, yy, dzięki której w ogóle mogę to wszystko prowadzić, nie? No to z tej ściepy się weźmie 10 funtów i będzie fajnie, i będzie dziecko odwykowe. Dziewczynkę chcemy, czy chłopca? I 8 lat więcej, czy mniej niż 8 lat, bo tam się wybiera. To jakie chcemy mieć dziecko odwykowe? Tylko to pamiętaj, że to jest dziecko, nie? Że to se, se kupimy i, i ono już trzeba z nim żyć, nie? I będzie to. No więc na tej stronie akurat to jest dziecko z Belize. Gdzie z Belize? Jak się to wymawia w ogóle? Belize be czy coś? No bo oni takie akurat kontakty mają. W Ameryce Środkowej to jest. No i dziewczynkę powyżej ośmiu i więcej. No to dobra. Nie Azjatkę Becia. To jest Ameryka Środkowa. Ciekawe, czy ona mówi po hiszpańsku czy, o, czy po angielsku no i oni piszą, że wtedy a, oni dają kontakt gdzie dziecko wysyła rysunki, albo coś napisze albo kredkami narysuje, albo coś i oni wyślą e, i, i no i tak to działa, fajne, nie? to jest fajne, bo można tam gdzie pieniądze twoje, co nam się wydaje, że mało mamy, ale są tacy dla których to mało co mamy to jest bardzo, bardzo dużo i można komuś wiele dobrego zrobić niewielkim wysiłkiem, ja myślę, że to jest fajne i potem jeszcze inni się zachęcą no to dzisiaj może być o tym, o, dzwoni Marek, może być dzisiaj o tym albo o tym, jakie znacie fajne sposoby, żeby innym pomagać, charytatywne czy takie jakieś normalniejsze. Cześć Marek i Marek. Już moment, muszę cię, o, ściszyć, cześć. Nie musisz, czemu chcesz mnie ściszyć? No, muszę cię ściszyć. To ścisz mnie. Bo będę cię dwa razy słyszał. Bo... No dobrze. Co <śmiech> myślisz o dziecku? Myślałeś już to... o dziecku? Zróbmy no, sobie tam, że może parkę po prostu, Adama i Ewę odwykowego. Parkę? No to już 20 funtów. To nie Nawet wiem, zacznijmy dużo, czy... od jednego. No, w sumie tak. No to nie wiem, ale zacznijmy od jednego, bo zróbmy tak parkę. Coś <śmiech> <śmiech> widział parkę, mówi. No dobra, no nie wiem. Zastanówmy, ja tak nieśmiało proponowałem, a tu ludzie już parkę od razu. No? no dobrze. Ludzie są chętni do pomagania. No właśnie wiem, że są chętni do pomagania i właśnie bardzo fajnie. I teraz temat jest taki, dzisiejszy, jak można pomagać fajnie. Przez owsiaka znaczy, można. Przez owsiaka. No. Można? To przez jest, owsiaka ale to może. nie jest jedyny sposób, czy jest w Polsce. Znaczy, no, powiedzmy tak, jedyny, z którego wiemy, gdzie trafiają wszystkie nasze pieniądze. Tak? No w sumie tak, oni się bardzo starannie rozliczają, to im trzeba przyznać bardzo, bardzo. Bardzo, że tak. wiedząc, że, wiedząc, że dajesz na Owsiaka, to wiesz dokładnie, na co to poszło. Tam nie będzie żadnych przekraców. To prawda i to gwarantuje Owsiak i słusz. No. no, więc ja myślę, że to jest naj zdecydowanie najpewniejsza inwestycja w tym momencie, a oni cały, co roku mają inną, inny cel, więc to jest No, jest to. i dobrze, i dostosowują się na bieżąco do potrzeb i to też jest fajnie. Kurczę, to cały ten system państwowy powinien być po prostu na własnością Jurka Owsiaka i on by tym lepiej zarządzał. To ja bym nie był eee... nic przeciwko. Marta pyta, co masz na twarzy? To, to jest łoś taki, taki. Ale to, to niebieskie. Takie niebieskie. Nie? Noga. A, to noga. Jego noga. <laughs> Powiadałem, żebym zdjął łoś. Dobra, zdejmę, bo mnie, bo on ma nogę zepsutą. Cześć! On ma tutaj taką coś Marta jest w gryzie. Cześć, Marta! No. Odnośnie o, słówka charity, o którym mówiłeś. No właśnie. To, to przypomniało mi się, że w King James Version... W liście do Koryntia, w 13 rozdziale zamiast love jest charity. Wszędzie jest zamiast love charity, bo to jest po angielsku Nie, miłość. No. Martina, tak z innej beczki chciałam zapytać, bo to w sumie to, co ci napisałam w liście, to było tam o Bogu. Podobało ci się to, co napisałam? Typu? Tak, w notce. No, no. no pewnie, już. pewnie i dotarło. Hej, pokaż, by pokaż. Tam pokaż. leży. pokażę. Nie, to tu, to, to drugie. <laughs> A op możesz opierniczyć becie, bo miała nam dać znać, czy dotarło. A, A Becie nie da znać czy dotarło, więc dotarło. Dostaliśmy na urodziny tutaj. moje. <grym> kalendarzyk z Dorkiem. Z dorkowym e, tym królikiem, który mówi I see you've gone over to the dark side. No znaczy tam, tam mi się bardzo podobał jeden tekst, który Bardzo ci pasuje, tam jest. E, <grym> kalendarzyk. I'm not pretty, you're not nice. Tam jest. Not tam. Pretend. I to jest na każdy miesiąc, są różne obrazki. I to jest fajne. <laughs> Powiesimy sobie po Sylwestrze. Będzie fajne. Eee, rudum. Jak chomik wygląda? Chomik Martina, jeszcze ktoś pyta na czacie. Więc chomik to jest taki malutki chomik. Masz chomika? Ach, My, nie nie My nie mamy. czy nie słyszymy Więc chomika mogę pokazać za chwilę. Ale nie, dobra. No weźmy się do tematu. Więc Właśnie. tak. Co do dziecka, to jest przesądzone, że załatwimy sobie dziecko odwykowe. No i pamiętajcie, żeby co miesiąc dać co tam funta, nie? równowartość. Kto tam chce i wtedy będziecie mieć satysfakcję, że to jest wasze dziecko odwykowe. No i może ktoś będzie chciał napisać do niego o ja, fajnie być takim dzieckiem. Ja bym chciał być, żeby potem ja, cały Ale mam słuchacze mam nadzieję, radia... Udostępnia wszelkie materiały. No pewnie. No na tym to polega właśnie. No i będzie fajne. A, chciałem ci, chcieliśmy Cię pochwalić, bo yy, o, yy, stąd też na odwyku, którego przeczytałeś, był zdecydowanie lepszy, lepiej przeczytany. Tak, coraz lepiej mi się czyta. Wyluzowałeś się. Tak, to trudne jest. Tylko ja szczerze powiedziawszy yy, tak... Yy, szkoda, że nie można tego jakoś pobrać sobie, prawda, że nie, nie wyskakuje mi fajt. Będzie. To na razie jest tylko na próbę. Yy, no, a mowa jest o tym, co o czym mówiłem już tydzień temu, czyli o moich felietonach poniedziałkowych, które sobie spróbowałem przeczytać i dalej jest nowy, jest na stronie www.odwyk.com z prawej strony, tak to 5 minut trwa i można sobie... O, nie 5, chyba 9. 5 miało być. 9 no jest trochę... To jest, no to prawie to 10 może. minut jest. W każdym razie jest zdecydowanie ciekawsze niż... Znaczy, no, zdecydowanie. No, lepsze jest. Po prostu lepiej tak na ludzie przeczytałeś. Tak to więc. lepiej. To no, dobrze. To dziękuję bardzo. No, więc też dalej czekam o te, na tę te opinie czy to lepiej. Wychodzi dobrze, wychodzi robić to nie robić, więc dobrze. Dobra, Dobra. okej, okay. to... A czy można mu imię wybrać temu dziecku, czy... To dziecko już ma jakieś imię, my go nie stwarzamy, Dobrze. tylko go sponsorujemy. No, nie, nie, nie, o tym mówię, nie o tym no. mówię, tylko czy będzie na przykład Aha. kilka imion do wyboru. A ja nie wiem. Uwaga, chomik, to jest... Chomik. <śmiech> nie, bo e, jeżeli by w ten sposób było, to można by było jakieś głosowanie zrobić, prawda? Którego no. chcemy, jak chcemy, żeby się nazywało no, odwykowe dziecko. dziecko. Ugryzi, ugryzi chomik. Ugryzi. Aaa, cofa się. Nie, gdzie się cofasz, jak to już dalej nie ma drogi? Więc chomik Siedzi na kulce. Chomik na kuli. Numer 8. Co o tym myślisz? Chomik mnie nie słuchałeś, Nie, bo ja jestem zajęty chomikiem chwilowo. Czekaj, niech on sobie pójdzie już. A niech tu biega. Dobrze, więc ja myślę sobie, że nie wiem, czy on tak można zrobić, ale ja ich zapytam, to wtedy będziemy... Mogli no nie, zapytać. no, bo wtedy moglibyśmy wspólnie przynajmniej zdecydować, jakie imię No, właśnie imięć. fajnie by było, jakie wybieramy. No, dobra, znaczy, które, które jest? Dobra. To, to zobaczymy, bo ja do nich napiszę i wtedy się okaże. I, i tyle. Dobra, a wracając do tematu, to czy wydajecie właśnie na jakieś, nie wiem, tak na stałe, na przykład co miesiąc ileś tam na coś tam? No nie, nie przyznam się, że bardzo rzadko, bardzo sporadycznie. No a ostatnio też nie, ale kiedyś miałem taki właśnie, całkiem długo nawet, no co ja tam dawałem? Na jakąś organizację też w Warszawie, tylko teraz to już sam jestem w Warszawie, która robiła to samo co Odwyk mniej więcej, tylko Odwyk a. jest, to robi lepiej. <laughs> to już nie daje. Nie, nie, pewnie się do Wsiaka dorzucimy bo tak stwierdziłem, że jest, no mówię, naj, no. najlepszą lokatą. No. A jakieś karitasy? Nie takie? lubię karitasu. Nie racja. lubisz karitasów? Czemu? Nie, dla mnie Caritas to jest organizacja przestępcza. Dlaczego to jest organizacja przestępcza? E, no dlatego, że nie rozliczają się z niczego no, e, i e, biorą może. ciężkie pieniądze zawsze ze wszystkiego, często nie pomagając. A, ale skąd wiesz? Wiesz co, no czytam troszeczkę artykułów mhm. odnośnie tego. Dlatego Caritasowi mhm. ja nie ufam. No może. No dobra, ktoś miał doświadczenia z Caritasem czy nie miał? Shareholder nie, nie, nie Caritas. dlatego, że katole. Karitas to katolem że... mówi. No to co z tego, że katolem? Nie, po prostu troszeczkę śledziłem, co robi Karitas i, i widzę, jak to wygląda. Hmm. No dobra, ja się nie znam, to ja tylko pytam. Nie? Z Karitasem nic nie miałem do czynienia, oprócz jednego incydentu bardzo małego i bardzo pośredniego w 2002 roku, o którym zaraz powiem. Dobra. A, to... Dobra to cześć, to ma Paweł. się jakby, pa... jakby później dzwonił, to pewnie Marta się zdecyduje. Dobra, cześć. jak będą newsy o dziecku, to, to wam powiem teraz. Dobra. Dobra. Słuchajcie, nocy na odwyku, gdzie można dzwonić się pogadać i gadamy teraz o karitasach, czy są lepsi od Owsiaka, czy nie są lepsi. Ja pamiętam, że było rzeczywiście w prasie jakiś czas, oni narzekali strasznie na tego Owsiaka, że oni tu już są długo i więcej robią, a ich ludzie nie lubią, tak jak Owsiaka. I Owsiak to w ogóle to jest za luźny i krzyczy i i zadaje się z nie tymi, co trzeba. Ja myślę, że oni z takim podejściem, to gdyby żyli w czasach Jezusa, to by mu też to samo dokładnie zarzucali, że łazi z prostytutkami, zamiast się trzymać z porządnymi ludźmi. No ale ja nie wiem, bo wtedy akurat to był jakiś, nie wiem, co im, komu tam odbiło. Pamiętam taki No ale dobra, ja nie wiem, po prostu nie znam się na tej organizacji. Jest z kolei dużo ludzi, którzy naprawdę robią dobrą robotę, a nie mają jakiegoś, jakiejś opinii, ani nie są jakoś bardzo znani, nie? Więc różnie bywa. No to jak ktoś wie, to piszcie na czacie na stronie www.odwyk.com, czy wiecie coś albo o, to o Caritasie, albo o innych takich rzeczach, albo czy, pytanie, czy znacie jakieś fajne miejsca, gdzie można dawać pieniądze i być pewnym, że one pójdą na coś naprawdę fajnego i że ludzie się na tym znają, co robią. Piszcie. Albo dzwoncie, albo dzwońcie. Aha, dzwońcie na odwyk.com. Nie przejmujcie się, że tam jest niewidoczne, to jest działające. Albo 222 195 321. Dobrze. O, Karineczka mówi, że pewnie pajacyk. Właśnie, właśnie. Czy ktoś zna coś z pajacykiem? A najpierw mówi Becie. Becie mówi, bo ja chciałam opowiedzieć o tym. O moim dniu dzisiejszym troszkę. Bo ja chciałam powiedzieć o tym, że. Że byłam dzisiaj na fitness, i jak, że jak szłam na fitness, i że jak szłam na fitness, to byłam strasznie zakręcona, i e, zostawiłam kluczyk od szafki ze wszystkimi rzeczami. Oj, nie przybliżaj! Tak, e, no zostawiłam kluczyk w szafce, tam gdzie trzymałam wszystkie swoje rzeczy. I dopiero po godzinie ćwiczeń się zorientowałam, że, że tak się właśnie stało. No i już tam miałam wró wrócić, żeby zobaczyć, czy tam wszystko jest okej okay w ogóle. No ale mówię, że jak już mnie mieli okraść, to już mnie okradli. I tylko powiedziałam do Boga, żeby to załatwił. No i wróciłam po drugiej godzinie ćwiczeń i oczywiście wszystko było w porządku. I nic mi nie zginęło i kluczek był tam, gdzie go zostawiłam i się nie musiałam niczym przejmować. A później poszłam na pocztę i trzeci dzień z rzędu spędziłam tam półtorej godziny, żeby nadać i odebrać paczki w różnych okienkach, bo nie można wszystkiego w jednym załatwić, jak tu w Polsce. Chyba przeginę, Jezus. I pani taka, która mi wydawała paczki, była bardzo miła, ponieważ y, odszukała wszystko, co było co było dla mnie i dała mi wszystkie paczki, nawet takie, na które Avis jeszcze nie miała. I to bardzo miło było ze strony tej pani. I tyle chciałam powiedzieć. Interesowało to kogoś w Łoś piękny, łoś jest. Łoś jest, oś jest y, częścią kompletu. Jest. No to podobno to życiowe Becia tutaj ludzie powiadają I dziękujemy pani z poczty i Hosen Szyn mówi, że mnie to interesowało i yy, dobrze, no i co tam rzec chciałem jeszcze yy. a, że Mirek Becia to wysoka jesteś <ścoughs> no to jest odpowiednia kwestia ujęcia dobrego kamery dobrze, co to rzec chciałem aha, na czacie ktoś powiedział, że jest fundacja Anny Dymnej to taka aktorka jest i ludzie dają tu jej dobre opinie Karineczka mi Martin pokaż chomika. No już był. Ile razy? Już poszedł spać. No kupę zrobił, no. To przez was wszystko. Dobrze. Anny Dymnej? Dymnej, nie? Czy dymny? No dobra, mniejsza z tym. Więc ja nie znam. Ale się zastanawiam, czemu Polacy tak... Yy, no w sumie to nie zastanawiam się tak bardzo ale myślę sobie, że fajniej by było, żeby gdzieś tam iść na wschód, coś tam robić. Ja znam takie grupy ludzi, ale to są tacy pojedynczy ludzie. Tacy mało zorganizowani, tylko tam parę osób, y, albo y, albo na przykład jakiś kościół y, znam, czy z którzy, y, którzy ci ludzie jeżdżą na wschód gdzieś, do ruskich ogólnie i tam jest, bo tam są takie rejony, że naprawdę każdy, co się tutaj w Polsce jest naprawdę na granicy ubóstwa, to tam dla nich to jest super bogaty. Tam są dzieci, których jeździli, które, którym przywieźli czekoladę i oni nie wiedzieli, co z tym zrobić. Żeby będą co to jest? Bo w życiu nie widzieli czekolady, ani nic podobnego, więc pokazali im, że to się je. No więc wiecie, to jest taka bieda, że jedzą tylko ziemniaki i to ledwo mają na te ziemniaki I nie ma tam nic, no nic w ogóle, nic, zero to Są ludzie, co mają kompletne zero yy, I warto się przejechać, nawet, jeżeli się samemu nic nie tam no, nawet nie robi Żeby zobaczyć, żeby mieć odniesienie, żeby wiedzieć mniej więcej, jacy jesteśmy Na jakim poziomie bogactwa, no bo to się w sumie o bogactwo tutaj rozbija często żeby ludzie, żebyśmy głupodnie opowiadali, że jest, jest nam tak strasznie źle, bo aż tak strasznie źle, to nam nie jest naprawdę. E, ani też, że w drugą stronę też że jesteśmy tak strasznie bogaci, bo też nie jesteśmy strasznie bogaci, ale mówię, że nie ma co czekać, aż się wzbogacimy, bo ludzie mają też takie podejście, że no poczekajmy, aż się dogonimy zachód i wtedy będziemy innym dawać. No to ludzie, to w tym czasie mają ludzie umierać z głodu, bo nam się chce czekać, aż będziemy super bogaci. I żeby wtedy dać, no ja uważam, że jeżeli ktoś teraz nie daje, kiedy, jest, kiedy ma jeszcze mało, to jak będzie miał dużo, to też nie, też nie da. I to przeważnie tak działa. No ja wiem, że to wydaje się nielogiczne, ale to też sam Jezus tak mówił, że jak ktoś jest wierny w małym, to będzie wierny w dużym. Albo jak ktoś se radził z małym, to se poradzi z dużym. A nie odwrotnie, że z małym se nie radził, to mu trzeba dać duże, to se nagle wtedy poradzi. No nie poradzi sobie zawsze jest na co wydawać pieniądze tak naprawdę, więc ja i też widziałem jak ludzie jacy ludzie byli, jak reagowali no bo ja przez, byłem zaangażowany przez chyba 15 lat coś w organizację International Messengers nie? to była taka, ci co organizują obozy angielskiego, takie chrześcijańskie w Polsce i oni tak właśnie żyją z takich donations tak jak odwyk mnie więcej tylko, że no to ich dużo więcej kosztuje to wszystko i są bardziej zorganizowani no i ten, ja nie chodzą tam i mówią, że robimy coś porząd, porządnego i yy, pożytecznego i chodzą tam od kościoła do kościoła i mówią, no co, dacie czy nie dać? I się okazuje, efekt jest taki po tych doświadczeniach, z tego co ludzie tam opowiadali, którzy to robią, że im bogatszy kościół, tym mniej daje. I to mi się w głowie nie mieści, kościół w dodatku, który... Właściwie jednym z jego najważniejszych zadań jest pomaganie ludziom, nie? Jest nie myślenie o sobie. Wiecie, na co kościoły najwięcej wydają w Stanach? Na kościół, na budynek, na dywany nowe, na odnowienie sufitu, na nagłośnienie, na ławki, na ocheblowanie tego wszystkiego. Na to wydają pieniądze. A tymczasem na to, żeby dać ludziom, którzy pomagają innym ludziom, nie? którzy się zrezygnowali z jakieś tam kariery po to, żeby coś tam robić dla innych, nie? I potrzebują w związku z tym kogoś, kto robi karierę i żeby dał trochę, trochę kasy na to. No to na to idzie jakieś grosze, na to idą resztki po tym, jak już się zrobi remont kościoła. No ludzie, to trochę nie taka kolejność jest, no ja to jest... Inaczej to w Biblii widzę po prostu. Ja nie mówię o tym, że, żeby w ogóle niczego nie kupować czy coś, tylko mówię, żeby proporcje zachować po pierwsze, po drugie kolejność zachować. A niech chce facet ma Majbacha. Mar Martin, Art, na trzecie mówię, na Majbachy wydaje: Niech ma Majbacha pod warunkiem, że 10 razy tyle wydaje na rzeczy takie, z których Jezus byłby bardziej zadowolony niż z Majbacha. No i o to mi więcej chodzi. No. Kuter, noga pada. Martin otwieram zalikiem szampana, bo masz 58 widzów. Nie, rekord to jest coś koło 80. Tak jak na razie na stronie www.odwyk.com, ale wszystko przed nami. Najwięcej będzie przychodzi o północy, kiedy akurat kończy. Jeszcze raz będzie Becie, go krótko, bo słuchacz dzwoni. To Łukasz, poczekasz. <grych> ja chciałam powiedzieć a propos tego, co, co Martin przed chwilą mówił o tych pieniądzach, że e, ostatnio poszłam do kościoła, do kościoła e, na zaciszę, do zielonoświątkowego i to jest taki kościół, który się odłamał od większego zielonoświątkowego i oni tam e, są bardzo skromni we wszystkim, po prostu są bardzo niedopracowani technicznie i tak dalej, jest ich bardzo mało, e, mają słabą grupę śpiewającą e, i takie tam różne ale, ale jak się tam siedzi wśród tych garstki ludzi, to naprawdę czuć Ducha Bożego. I to, jest, I to jest wspaniała rzecz. I to są właśnie ludzie, którzy nie inwestują za bardzo w to, co mogą, w to, co mogą tam dla siebie, tylko na przykład, co mimo że, jest ich, jeszcze, mimo, że ich jest tak mało, to co, co tydzień czy co dwa tygodnie jeżdżą do jakiegoś miasta, E, i, tam, e, I tam głoszą Ewangelię. I postępują dokładnie e, tak, jak mówi pismo. Nawet tak, jak mówi Martin, czasami. No i tyle, bym się tak przypomniał. A mogę jeszcze jedną historyjkę opowiedzieć? <śmiech> mi się już jak byliśmy u Mirka, to co bym nie powiedziała, Mirek zawsze to mnie mówił: Becia, language, language, language. <śmiech> I mi się to strasznie spodobało. I e, ostatnio sobie wracam z jakiegoś tam sklepu, już było tak późno, i stoi sobie dwóch takich żulków, którzy strasznie przeklinali. I ja się tak popatrzyłam na nich, tak pierwszy, drugi raz nie zareagowali. No i w końcu mówię: panowie, language. A oni mnie tak zaskoczyli, że w ogóle mi zrozumieli. O, przepraszamy panienkę, przepraszamy, to my już tutaj będziemy spokojni, już cichutko i tego i przestali przeklinać, przynajmniej dopóki ja tam szłam blisko nich. I tyle. Że. Pa. A na czacie powiada Jose Shingelo, świątkowcy w Szczecinie, z kolei to złodzieje. Nie wiem dlaczego tak uważa, bo ja nie znam akurat zieloniosiątkowców w Szczecinie, ale różne rzeczy bywają. Ale why? Why? czemu tak myślisz? Eee, I Karnieczka pada, że Martin znudzony. Trzeba być znudzony, nie jestem znudzony. Ja czekam, aż ktoś powie na co fajnego wydawać pieniądze tutaj. Jak pomagać jeszcze ludziom? Czy są jakieś stałe takie rzeczy, na które można? Te dzieci znalazłem, to jest fajne, to sponsorowanie dziecka. E, dobra, Mirek, Mirek, dzwoni, Mirek. Jest, Mirek dzwoni. Cześć, Mirek. No, cześć, Martin. To co, pomożesz sponsorować dziecko brytyjsk przez brytyjski bank? No, pomogę. Ja jeszcze poszukam w ogóle, bo tu jest pełno organizacji w sumie z adopcją tych dzieci. Tak? O, no, poszukaj jeszcze jakieś. Właśnie chcę znaleźć taką, żeby była chrześcijańska, bo no, wow. większość jest. Są, no, znaczy, no większość jest, tylko no właśnie, właśnie jak to działa z, tym, z tą chrześcijańskością. Wiem, <głos> że na pewno ja tych takich właśnie i chyba cały czas mają. Takie dziecko i to właśnie rzeczywiście masz takie coś, że jak sponsorujesz dziecko, tam wysyłasz. Bo to jest głównie chyba chodzi o pomoc w edukacji. No tak. I te dziecko ci takie jakby raporty wysyłam? Zawsze raporty. <głos> dziecko przykłaszają... raporty wypełnia formularze. Dziecko nie, no nie wypełniłeś to... A formularzu A3 w tym tygodniu. Ja, ja nie wiem, czy tam jest jakiś nacisk na to, czy ktoś tego pilnuje, żeby to dziecko coś ci napisało, ale takie, że, takie miłe, że to tam bardziej wygląda jak, wiesz, takie albo laurki, albo jakieś takie liściki. No fajne. I ci, ci za to, że, tam, no. że... I tam opowiada, co się wydarzyło w szkole, czy tam wiesz, czy zdało, przeszło do następnej klasy. Fajne. Czy nie, czy się nie no, to, to ty znać, bo ty tam masz lepsze dojścia. No to dobra, to będzie your task, żeby znaleźć najlepsze dziecko. O, do ja mówię, że organizacja jest pełna, to wiem, że w Anglii jest taka bardzo, bardzo podobna ten e, Barco. Pies piszcza. to tam pies jest. Uuu. A nie jest, jest. Jako, jako nazwałeś w końcu tego psa? Nie, to moje dzieci nazwały Cookie. Cookie. Dziewczyna nazywa Ciacho. <laughs> Ładne ciacho. No. Tak. Niezłe pesteczko, dostał dzisiaj szczepionkę i się patrzymy na nią, czy zdyka, czy... czy... <laughs> co przeżyło? Se... Na razie jest kilka godzin po, prze... po szczepionce, mhm. baczymy, czy... Jak se to, to ciacho zradzi z twoimi dziećmi, przecież one je normalnie, nie wiem, będą jeździć na nim, albo co. No mają tyle nie. energii, że, że się pies A, wyłoży tam. Ciacho też ma właśnie dużo energii gryziem pysk z rana. <śmieniu> Chomik też gryzie. To dobrze. To żyje. Znaczy. W każdym tak. razie jeszcze ten, chyba ważny jest tak a propos kościoła. Że mam taki przykład właśnie z tego kościoła, w którym jesteśmy, że jako jeżeli jesteś e, członkiem kościoła, no to w sumie powinieneś przychodzić na na takie jakby business meeting, to jest co kwartał się robi. Wow. Właśnie ostatnio byłem bo było ustalanie budżetu, także że musimy się odbyć głosowanie. I no jeżeli tobie się nie podoba, coś w budżecie, no to możesz zgłosić sprzeciw, i oni no, chyba będą musieli to rozpatrzyć. A jak wygląda tak? budżet mniej więcej? Na co idzie najwięcej? Na tym kościele, no właśnie, po tutaj mam e-maila od nich. W sumie wyszło, że budżetu jest 332 tysiące funtów. No, I nice. Ale rocznie? Tego... Rocznie, tak. I teraz rocznie idzie 38,4% z Ministry and Fellowship, czyli tam jest tego, że tam są wypłaty dla wszystkich tych pracowników, takich jakby na przykład pas pastor, zastępca pastora no. potem z, e, wszystkie jakieś na przykład grupy, które są takie jak na przykład e, jakieś tam na przykład organizują rzeczy dla dzieci to jest takie cykliczne, że to Aha. co tydzień w jeden dzień Czyli dla tak stałych udział. dla stałych pracowników w kościele, którzy coś tam robią. No, takie coś właśnie, że też i to trzecia, i... tak? O. No 38%. Potem no, na o, treningi wiecie, no. dla, dla różnych ludzi z kościoła no. 2,4%. No. 8 Potem budynek i administracja, czyli to co mówiłeś co no w właśnie. stanach się... No to na to idzie ten 28%. To mało, Pracen... mało. Potem jest jeszcze i co jest fajne, i to na przykład misje poza, poza Wielką Brytanią, no, to jest 20% no. i do tego ile? jeszcze dochodzi 5% na wow. projekty takie niezwiązane z naszym kościołem, czyli po prostu jak ktoś przyjdzie, no nie wiem, i powie na przykład, że mam pomysł i potrzebuję pieniędzy, to wtedy z tego funduszu na to non ident project Okay. Czyli na misje idą ile idzie? 20% mówiłeś? 26% na same takie misje, które są patrzy się teraz, jedna jest właśnie w Ameryce okay. Paniowej, potem tutaj jest dwie są w Afryce, mm -hmm. jedna w Serbii. No tutaj to ja teraz jest... pamiętam jak wyglądał kościół, budżet kościoła baptystów w Krakowie, bo byłem raz na takim strasznie nudnym spotkaniu trzygodzinnym jak było, raz na rok się tam robi. I wyglądało bardzo prosto na wykresie. Połowa idzie na kościół, a połowa na pastora. A na misję już mniej niż 1%. Jakiś tam. Nie, no i właśnie. trochę tam... nie tak. Można by lepiej jest... na przykład. No bo ja, może, że ja się ucieszyłem, bo, bo jeszcze mi tam napisali w tym e-mailu przed spotkaniem, że. Tak, śmiesznie tam napisali, że cieszył się bardzo, że po prostu wypruli budżet, tak że już nie mają w ogóle pieniędzy. Więc, że... No i dobrze, mają wydawać. No i pięknie. No, że, no, ale te, też uważam, że właśnie lepiej zostać bez pieniędzy, niż mają ci zalegać i no. po, potem się chomikowanie zaczyna. Tym bardziej, że chomikowanie nie. przestanie mieć sens, kiedy nastąpi katastrofa finansów, która nastąpi, tylko nie wiadomo jeszcze kiedy. No, nie. kwestia czasu. Nie, że, że tak właśnie Panie, panie jakoś się prowadzą przejrzyście te budżety i, i że masz do tego dostęp. Pewnie. To jest tak na przykład, że, że też dbają o twoją prywatność, bo na przykład to, ile ja daję na kościół, to no. tylko skarbnik, nic więcej. A to nie ma tak, że jak na wsi w Polsce zambony, no pan Kowalski to, panie, 500 zł na rok to, to nie jest to za dużo. Nie, nie, nie. I to skarbnik w ogóle, wiesz, nigdy do ciebie nie podejdzie i nie, nie powie ci, że, że, że nie wiem, dawać więcej albo mniej. No to, to okay. Na przykład Mówili, że na przykład budżet, jak ustalili, że będzie 6,2% jest wyższy niż w tamtym roku, czyli czyli real no, mówił, że to w sumie jest taka tendencja wzrostowa jest co roku i plus inflacja jeszcze. Do tego. No. Ty, ale oni dają w sumie chyba organizacjom nie różnym, które się za granicą zajmują. Tak mówisz w Serbii, czy gdzieś tam, nie? Nie, nie, nie, nie. to są przez komisje z kościoła. To są wewnętrzne kościoła. Ty to jest no, kościół, no. Na przykład Teo i Sonia Doner to są rodzice takiej Angeliki, oni są w Kolumbii. Aha. Wow. Web, to, są, to są członkowie kościoła, którzy są teraz w Afryce. Tom mm -hmm. i Sara oni służą na tym e, Mercy Ship. Mm -hmm. To są takie, kości, które pływają e, w szpitale. No, no. Zabijają gdzieś do, do portu w biednych krajach i na przykład leczą ludzi, nie? Fantastyczny pomysł, no? Patrz. To to to, baby to jest chyba w Chinach, o ile się nie mylę. Mm -hmm. A ten i Laura to też są członkowie kościoła, oni nie mylą. Lison i Slavko to właśnie oni jadą do Serbii, teraz będą zakładać kościół. No. Angelika Donner tutaj się zajmuje studentami na miejscu. Remi Tobler to ona wyjechała. Ona jest z Afryki, ale ona wyjechała teraz. Z zakład ma misję w tym w Szwajcarii. Hmm. wśród studentów. No i potem jeszcze. Aha, jeszcze do tego wchodzą inne misyjne projekty czyli dla jakichś takich obcych misji. Plus yy, to na przykład, jeżeli przyjdą z innych kościołów niekiedy, albo z misji na przykład przyjeżdżają ludzie, no, no. żeby na przykład opowiadać coś, co tam się wydarzyło w Afryce, no i oni wtedy też im dają pieniądze. Fajnie, no dobre to jest. No kurczę, właśnie, nie wiesz, dlaczego tak jest? Czy to, czy to jest kwestia pieniędzy, czy czegoś innego, że, że właśnie Brytyjczycy wysyłają do Serbii ludzi, żeby coś tam robić, misję albo coś, albo zakładać kościoły, a na przykład Polacy niezbyt. Chociaż przecież to jest podobny język, kultura dosyć zbliżona. Może trochę inna, nie? Ale na pewno bliżej polskiej kulturze do e, jugosłowiańskiej, tam ogólnie, czy południowosłowiańskiej, niż Brytyjczykom. I dlaczego Polaków się jakoś tak mniej wysyła, albo. Nie rozumiem. No ale to Polacy, no to co, to, to, to Kościół katolicki by wysłał misję, żeby, żeby przebić Kościół katolicki zamiast no to takie. No to w sumie. Nie. No, nie wiem, czy wysyłają swoją drogą. Nie, ale mi chodzi to... o takich, takich chrześcijan biblijnych, którzy, dla których to, to, co powiedział Jezus na końcu, że idźcie i czyńcie uczniami, to jest właśnie takie kluczowe. Aż znaczy, wiesz, tutaj u nas w kościele, na przykład, to tak się. No, akurat ten Sławko z Alisonem, oni akurat byli w naszym kościele, także to kościół ich oni się spytali, czy, czy mogą liczyć na jakąś pomoc. I też tam było spotkanie. A no, czyli prostu... są związani jakoś z tamtym miejscem? No to okej, okay, to, to normalne, no to dobrze. Ale ja mówię, że, że to mi się wydaje... No bo to też, jako chrześcijanin musisz tak jakby chyba troszkę... To jest to, to, co Jezus mówił właśnie, że jak się zabierasz do budowy, to masz kosztorys zrobić do no. Teraz dzisiaj na przykład byś musiał sobie zrobić kosztorys, czy jest sens ci pakować pieniądze na przykład w Serbii czy gdzieś tam, mm -hmm. i jak z tego może być pożytek, czy nie lepiej właśnie gdzieś zainwestować w inne te... No, normalnie to... się tak powinno A. robić, aczkolwiek są takie wypadki, kiedy słyszysz dokładnie, bo Bóg ci mówi idź tam i już. I wtedy to już Aha. się nie zastanawiasz. Nie no, kalkujesz, no, jak jest, tak jest. Przypadek, że tam trzeba coś zrobić, to tak. No, Ziemu, tak. Że, że, tak mi się wydaje, jak ja rozmawiałem tam z ludźmi z Kościoła i czytaliśmy właśnie dzieje apostolskie, jak tam właśnie, że byli w takich strategicznych miejscach, Paweł się pojawiał, że właśnie tam, gdzie się no na tak. przykład myśl tworzyła, filozofowie się zbierali, to tam był Paweł i tam, tam z nimi rozmawiał. No rozmawiamy. oczywiście, no pewnie. To, to logiczne przecież. Ta dobra nowina się szybko rozprzestrzeniła. No, to tak jak ja chcę coś napisać, żeby w internecie poszło, to piszę że do interii, a nie do na blog tam jakiegoś Jasia, gdzie mnie czyta pięć osób, nie? Tylko tam gdzieś okay. się coś dzieje najbardziej. O, o, chyba się nacisnął mi się guzik, sorry, i mnie przerwało coś. A... No to czekajcie jeszcze, zadzwonię. Wymirka. No, wznawiamy połączenie, wznawiamy, wznawiamy. Ale nie wiem, właściwie co chciałem zapytać. E... O, cześć, sorry. Po, e, guzik Czekaj. mi się nacisnął. Okej, okay. no. No. Hello. No. Halo, nie działa? To też właśnie chyba się ten... E, tak jak rozmawialiśmy, iż, mi się wydaje, że teraz najważniejsze jest chyba się skupić na Chińczykach i na na i Indiach. Ponieważ to są dwie trzecie ludności hmm. świata. No, ale nie I... najbardziej wpływowe jeszcze, ale może będą. A no, Chińczycy? No, coraz Przez bardziej to, to, to, to, to wersetze, są. No, poszukaj co nie masz w komputerze i... No, z I Chińczykami będę... jest trudno, bo się trudno dogadać będzie bardzo. Ale chodzi o to, że na przykład Chińczycy są na całym świecie i tak jak. to jest jedna z nas tak jak Żydzi i Polacy, że jesteśmy wszędzie. No, to może warto na Polakach się skupić trochę. Też są wszędzie jak trawa właśnie. Bardziej no, nawet no. niż Chińczycy. No, no tak, że, że niektórzy mogą być <śmiech> niereformowani. Chrześcijanie niereformowani. Ja byłem że, że całościowo, bo, bo widzę na przykład tutaj przynajmniej tak, tak pokępisz, widzę, że naprawdę jest zatrzęsienie. Jeżeli chodzi o studentów, to Chińczycy naprawdę się wyróżniają bo jest ich bardzo dużo i, i przyjeżdżał i studiować normalnie i studiować język, także. O, to nie wiedział. I dobrze właśnie, na przykład, no jak taki chińczyk stanie się chrześcijaninem, no to potem on musi wrócić do siebie do kraju. No. Wiesz, naokoło siebie jest duże prawdopodobieństwo, że ma bardzo wielu chińczyków naokoło. <laughs> no tak, no co, to się przyda się. Dobra, okej, okay, to zrób tak, że poszukaj tego sponsorowania i za tydzień mam nadzieję, że już będziemy mieć dziecko sponsorowane przez odwyk i będzie fajnie okay. i będzie fajny ja przykład jeszcze, dla innych Jestem ja Skontaktuję się z Jackiem Dobra, o fajnie okay. No to ja dobra Dobra, to miłego A spadł śnieg w ogóle w okolicach Cambridge? No, tak troszkę spadł Tam jest pół, północ. Anglia jest paraliżowana i Szkocja, a tutaj tak troszeczkę popadało. Ale tam fajnie. No dobra, ja tam niedługo się wyniosę pewnie. <coughs> to a przy okazji, a nie znasz się trochę na kwestii prowadzenia spółek y Private? Nie, Limited, brytyjskich, bo ja mam pytania <coughs> i szukam kogoś, kto się zna. Znamy się tak jak ty chyba. <głos> i... To ja się już więcej znam, bo ja te się naczytam, ale nie mogę ciągle niektórych informacji. Jakbyś znał kogoś, to daj A, mi znać. Ale to byśmy musiał wejść na stronę, wejść sobie, najlepiej wejść na stronę jakąś rządową. Ja już chodziłem, już tam czytałem, ale i tak nie wszystko A? wiem, co chciałem jeszcze wiedzieć, więc szukam kogoś, A. kto się zna. Dobra. Maila. No albo może, ty może, może zapytam. No. no, dobra, to idę. Cześć. Ja też idę, pa. <głos> No. To był Mirex, Cambridge. E, ludzie powiadają na e, na czacie coś, jakaś dyskusja o tym, ile mam żon miedzia, ile mam, czy coś tam. No, nie, to nie na tym, nie taki temat jest. Temat jest taki, jak komuś pomagać, czy nam się w ogóle chce. I czy to jest fajny na przykład sposób na życie, żeby na stałe coś, bo na stałe coś, na przykład wysyłać komuś co miesiąc, ileś tam kasy na coś tam. Bo ja myślę, że to jest, kurczę, to jest dobre, bo ludzie zarabiają pieniądze, to jest normalne, że ludzie zarabiają pieniądze, pracują sobie czy coś. Tylko ważniejsze od tego zarabiania pieniędzy jest, na co je wydają tak naprawdę. Zarabia się po coś. I właśnie to dawanie pieniędzy, na przykład na takie sponsorowanie dzieci, to jest cel tego zarabiania, i wtedy się dużo fajniej zarabia, bo masz po co zarabiać. Nie? Tak se myślę. Więc dlatego myślę, że to dla wielu ludzi może być właśnie fajne, że dajesz komuś możliwość fajnego wydawania pieniędzy na coś naprawdę dobrego. Se myślę. Tak se myślę. Se myślę. A co do takich jeszcze charytatywnych rzeczy, to co dzisiaj mamy? Do polecenia z Jurego Wsiak w Polsce tylko i, i dymna? I to jest wszystko? To tak jak mówił Mirek przed chwilą, że w Wielkiej Brytanii jest od cholery organizacji, które właśnie sponsorują dzieci na świecie. A w Polsce zna ktoś chociaż jedną? Ja nie kojarzę w Polsce. E, albo zna ktoś coś, co się zajmuje działalnością marytatywną oprócz owsiaka, dymnej i karitasu? No, aha, pajacyk jest. Właśnie, co to jest ten pajacyk jeszcze? Jeszcze pajacyk słuszny. No i ochojska. No to powiedzcie coś o Pajacyku i o Może to jest dobry sposób, żeby wydawać swoje pieniądze. www.pajacyk.pl e, Karineczka mówi, że Pajacyk chyba nie. No to tak, nie? Ustalcie sobie albo niech ktoś zadzwoni w końcu coś i coś powie. No, niech dzwoni na odwyk.com przez odwyk, przez Skype'a albo na 222 195 czy 21... A, Pajacyk to polska akcja humanitarna. No to takie ogólne. Co oni robią konkretnie ten Pajacyk? Co to jest akcja humanitarna? Że rozdają ludziom laptopy, bo każdy człowiek ma prawo do internetu? No, no to różne rzeczy można, czy Co to znaczy do końca tak naprawdę? Bo ja nie znam się naprawdę. Na tym się chciałem się dowiedzieć, no. To kto się zna? Zna się ktoś? Jeszcze jest Fundacja POSAD, Fundacja TVN i pewnie zaraz będzie Fundacja TVP1 albo Fundacja Radio Maryja może. No jak każda telewizja ma jakąś fundację, ale... To, to nie wiem, czy to jest to samo. Bo to nie wydaje mi się, że jak ludzie już mają telewizję, to, to robią te fundacje go dodatek do telewizji. A takie sponsorowanie dzieci to robią ludzie, którym na tym zależy. I oni to najpierw, oni chcą pomagać dzieciom. Kropka. I wszystko in dostosowują do tego. A TVN czy tam inne yy, robi po prostu telewizję. I przy okazji rozdaje, bo ma trochę za dużo. Ale to nie jest to samo, tak mi się wydaje. To nie robią ludzie z taką pasją, że poświęcają naprawdę wszystko. Całe życie, nie? Rezygnują z czegoś. Nie z niczego przecież TVN nie rezygnuje. Se tylko punkty nabija y, jakieś tam prestiżowe i tyle. Lansują się, no. No tak, no i przy okazji komuś pomogą, ale ja nie wierzę, że ktoś, kto coś robi, bez, nie wkładając w to serca, zrobi tak samo, jak ktoś, kto tym naprawdę żyje. Po prostu, no nie wierzę. No, no może jestem jakiś cyniczny. To dzwoni. To najpierw Kamil. Sar, zaraz będzie Marek. Teraz Kamil. Cześć Kamil. Ło, Ło, ło. Cześć, cześć, słyszysz? No cześć. Mam pytań, to, no. E, to jest Mam może... cześć, cześć, no, cześć, No cześć. No e... i e, Echo sobie było. E, bezpłatnego? Tutaj rozmowa na Skype'a? do was? Bezpłatna jest, jak to na Skype'ie? Ej, poczekaj, włączę sobie ten, włączę sobie na słuchawki, poczekaj chwilę. No, poczekamy za chwilę. No i co, już? Wyłączyło się te słuchawki? Długo się wyłączałem słuchawki. Może poszedł kupić dopiero. Masz słuchawki? Możemy ci przysłać jakby coś. Ściepa na słuchawki dla Kamila. Kulo numer 8. Jak myślisz, czy on znajdzie zaraz te słuchawki? Czy go się rozłączył? Znajdzie? Mam, mam, mam. Looks like yes. Miała rację Kula. Dobra, no to y jakie ty tam pytanie miałeś? Słuchaj, pytanie było takie, czy to jest w ogóle bezpłatny ten Skype do Was? No pewnie, każdy Skype jest bezpłatny do innego Skype'a. Aha. I to jest jedyne pytanie? <głos> w ogóle tak. O, no dobra. Jak znajdziesz lepsze, to zadzwoń za chwilę. O, dobra, dobra, dobra, do, dobra. To, nara, nara. to był Kamil i teraz będzie Marek. Marek, który ma pewnie lepsze pytanie. Albo no, witam Cię. Jednak No, bo sobie Marek. przypomniałem coś, jak tak mówimy o fundacjach. No. Bo ja z, no, tak z uwagi na moją profesję ja mówię, że jestem tancerzem, to często występowałem charytatywnie do tak? różnych fundacji. Właśnie dla kogo? To Ty opowiedz o fundacjach, znasz się na tym. Właśnie bo... chciałem przypomnieć o takiej jednej. No, bo stwierdziłem, że właściwie rob... to, że ja miałem z nimi złe przejścia, to nie znaczy, że robią złą robotę. No to tam ludzie są różni, ale no. bardzo co robią. Chodzi mi o Fundację Wiosna. Co to jest? Nie kojarzysz Fundacji Wiosna? Nie. To są ci od świątecznej paczki na przykład. Taką akcję kojarzysz? Czy też nie? Nie wiem, bo chyba kilka takich było, więc nie wiem... czy Nie, to jest... świąteczna, świąteczna paczka to jest taka typowo jedna e, jedna ich akcja, bo oni mają kilka akcji. No właśnie podstawowa to jest ta świąteczna paczka, czyli um, szlachetnej masz rację, przepraszam, szlachetna paczka i... A szlachetna tam, paczka, a to nie słyszałem. Nie słyszałeś? Nie. No i oni mają tak, że w święta właśnie można zrobić paczkę komuś konkretnie przez stronę internetową znaleźć sobie, co on potrzebuje kupić, kupić mu, zapakować i wysłać. Ale to po co oni są potrzebni? Yy, dlatego, że oni wyszukują osób, którym to jest potrzebne. O, to fajne. Bo to, traf, bo to trafia do konkretnych osób. O i to właśnie jest fajne w tych fundacjach. Właśnie to jest to, jest to czego szukam, żeby było wiadomo, że do konkretnych osób idzie. Z tego co wiem, jak była powódź, to też powodziową paczkę robili. Coś w no, tym rodzaju. No. Też właśnie. Oni są takim pośrednikiem, który po prostu... Znajduje. Znajduje ludzi, którzy są po w potrzebie i łączy z tymi, którzy chcą pomóc. I dobra robota. I powinni sobie jeszcze brać, uważam, procent za to jakiś, bo przecież to jest robota no, ja, bardzo myślę, ważna. Myślę, że jakiś tam biorą, bo no, przynajmniej którzy znajomych, którzy nam pracowali. No. Ale robią też jeszcze fajny, mm, fajny program. To się nazywa Akademia Przyszłości. No. Oni przez rok e, tak jakby dają e, to wolontariusza dla e, dzieciom, którzy, które mają problemy z nauką, hmm. sobie nie radzą i w ogóle są niedowartościowane. To ja bym im wysłał rózgę albo Bat, albo kawek paska. To bardzo pomaga w nauce. <głos> Ale nie biorą takie z biednych rodzin niedowartościowane dzieci, które tam... I, e, to jest na zasadzie, że jeden na jeden, czyli wolontariusz, zajmuje się jednym dzieciakiem przez jeden rok. Oj ja. I on mu tam pomaga w nauce. Oni mają takie indeksy przyszłości, gdzie wpisują właśnie swoje sukcesy i takie... No bardzo fajnie jest to zrobione. No, ale działa to? Nie wierzę do końca w takie psychologie różne dziwne. Znaczy nie wiem, czy to działa. Ja brałem udział w zeszłym roku w pokazach na otwarcie i na zamknięcie tejże akademii. No. No i widziałem no. naprawdę zadowolonych dzieciaków. I no... Dlatego ich zadowolenia już można by było w jakiś sposób. Jest to, jest to warte czegoś. No I to, to robią tak, wszystko na zasadzie wolontariatu, więc. No to dobrze, i to ja, ta... człowiek, Kto to robi? Kto to robi jeszcze? Fundacja wiosna. Wiosna ta co? To ta wiosna, wiosna Wiosna org. Wiosna no kurde dobrze wykonała. Kto to założył i co to jest? W ogóle? A to jest jak jakiś ksiądz katolicki to założył. A widzisz, no? to zawsze gdzieś jest bóg w tym to totem. No wiosna org coś nie działa. Tam jest napisane, this domain is now reserved as of now. No to, to no Pisz sobie, sobie w Google, Fundacja Wiosna. A. Może pomyliłem adres. Dobra. Wios... A. No zobaczymy, czy znajdziesz. No, nie. O, wiosna.org.pl, no tak. Let's... O to. <laughs> I tam... Spr... ha to ta paczka, co tam ten, ten bramkarz, jak on się nazywa. No na um, przykład, e... no. No, tam, no, oni robią nie. naprawdę, bo oni się rozrastają coraz więcej. W zeszłym roku, bo akurat e, miałem z nimi kontakt, wiem, że 2000 paczek było zrobionych. Do 2000 rodzin trafiły paczek. No nie umiem włączyć tego, źle włączyłem, to nie to. No. To się... Nie wiem, ile w tym roku robili, ale z tego, co jak ostatnio z nimi rozmawiałem, to chcieli 5000 zrobić w tym. Paczek? Roku. 5000 osób po prostu tam skojarzyć. No, nice. Prezes Anna Ko Ko Ko Koczyjan, to, to jest ten ksiądz? Nie, nie, jestem taki ksiądz. I to on jest głównym tam, ja nie wiem. Ty, oni się przenieśli do Stanów, oni są w Stanach oficjalnie. Kontakt The Spring Foundation. No i dobrze, no i... przy. A byli w Krakowie, widzisz, na, na starożytnej. Ale to tak oficjalnie, że są w Stanach. Dobrze, ja to samo chyba zrobię, że sobie... w United Kingdom zrobię fundacja, odwyk i święty spokój będzie no, za różne. No, ja ich polecam, jeżeli ktoś chciałby pomóc, to jest to dobre, dlatego, że jest to bezpośrednie, też wiesz dokładnie, do kogo to trafia. Sam decydujesz, co tej osobie zakupujesz. Oni to przez no, chyba... Stany robią, oni są w Stanach, fajnie. Czeki można ten. No tam wszystko można. Wow. To jest. No patrz, Amerykanie robią, no to mają już plusa, no jakoś nie wiem, ale mi się wydaje, że jak Amerykanie robią jakąś akcję arytatywną, ale to dla mnie to jest bardziej wiele. Ale w zeszłym no, tego jeszcze nie było, że to Amerykanie. No to się może przenieśli. A może to jest co innego, nie wiem, wiosna.org.pl mam napisane. Taki niebieskie logo. No, nie widzę. O, wios, tak, z takim o, z takim wii. Takim drzewkiem. O, i taki iii. Nie ma drzewka. Jest o, to stowarzyszenie wiosny. Szlachetna paczka, tak, Akademia Tak, to przyszedł. samo, to samo. A nie wiedziałem, że oni tak. się dostaną przenieść. No oficjalnie pewnie, bo mają dosyć no zadawania się z paniami urzędnikami w Polsce i tłumaczenia się ze wszystkiego, to poszli do, do Stanów. Ja mam zamiar właśnie to samo zrobić i iść do Wielkiej Brytanii z tego powodu. No, ale masz te tutaj projekty i Szlachetna Paczka, Akademia Przyszłości. No i brawo. I sami kształcą sobie wolontariuszy, liderów, więc... No, to jak ktoś chce tam dołączyć, to co? Na stronę wiosna.org.pl. Dobrze. Tak, no nie, z przyjemnością bardzo. Okay. Nieważne, nie czy to będą pieniądze, czy to będą ręce do pomocy. To. Fajnie. To ten, jakie jeszcze są fajne, znasz jakieś fajne charytatywne organizacje, albo których się wystrzegać jeszcze, bo jak miałeś styczność, to... To znaczy, ja miałem styczność z Fundacją Dymnej i właśnie ja ją tak nie za bardzo polecam, bo wiem, jak się sama Dymna zachowuje, no ale to tak... A jak się zachowuje? Wiesz co, to było kilka lat temu, ona miała taki festiwal, znaczy ona... Hmm jakby to powiedzieć, ona miała patronat nad festiwalem, który był stworzony właściwie tylko dla nią, żeby się tam promowała i ona potrafiła się nie pojawić na tym festiwalu. Właśnie dla, to był... To były zespoły taneczne dzieci w większości niepełnosprawnych też. Wow. Ewentualnie takie, które były i w jednym zespole były dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne. Ja tam akurat występowałem z dzieciakami nie, niesłyszącymi i niedosłyszącymi. Tańczącymi zresztą. No. To było ciekawe. I ona się nie pojawiła. To się lokomotywa nazywa, taki hmm. jej, jej projekt. I jej się nie chciało przyjechać. I ona nawet nie dała wyjaśnień, dlaczego na przykład Może no, chora była, pyta... wypadek miała. Czy... Nie, właśnie nie, bo nie było żadnych informacji. Wiesz? Hmm. I tam było parę takich jeszcze przekrętów z samą tą imprezą. I hmm. dlatego, ale było to filmowane przez y, tą fundację, dlatego stwierdziłem, że się wystrzegam. Są inne, którym, które są sprawdzone, więc. No i to dobrze, okej. Okay. No dobra, to jej nie polecam akurat, bo faktycznie są. No jest, inne. prezes zarządu Jacek Stryczek napisali. No właśnie widzę na stronie wiosna.org.pl jest też kontakt do biura w Krakowie, więc na Starowiślnej, o, ciekawe, to powinienem On? kojarzyć gdzieś. Koło ko, i niedaleko mieszkam ich. <grych> wychodzi na Ale oni w, nie wiem czy jak długo są, więc już nie. No, no więc ja nie wiem, bo oni są jak widać w wielu miejscach, ja nie wiem, czy to w końcu jest amerykańska czy ja. A czy znaczy, no, po, po, pomysł jest polski, z tego, co wiem, właśnie tego, tego księdza. On dostworzył. stworzył. Gdzie ten księdz no. no, Stryczek się nazywa. No, gdzie to jest coś. napisane? Wiosna Liderów. No, No, gdzieś musi być. A nie wiem, nie. nieważne, co sami już znajdziecie na www na www.wiosna.org.pl jest I, i dobrze. No, więc, nie wiem. Tutaj no to jest, polecam, bo wiem po prostu, że to działa. O, tak, no Aha, Spring Foundation jeszcze jest. Nie wiem, o co tu chodzi. O fundacji. Fundacja Wiosna w się w The Spring Foundation Przecież masz powstała tutaj w Chicago. Popatrz, na stronie głównej jest Duż dusz też akademicki, też ludzi biznesu, pomysłodawca i współzałożyciel, prezes Stowarzyszenia Ciekawe, Wiosna. bo w innym miejscu jest napisane Fundacja Wiosna powstała w Chicago w listopadzie 2005 roku. W celu wspierania działalności Polskiego Stowarzyszenia Wiosna. Aha, bo to jest Stowarzyszenie Wiosna i Fundacja Wiosna. A, no, i teraz jedna jest w Chicago, a druga jest w Polsce i one się wspomagają. No dobra. No, Aż jest... nie no, działa to. Ważne, że działa. No. Wszystko jedno. Dobrze. No to pięknie. No to, <grystanie> no, to tyle chciałem się jeszcze Dobra OK. drugi raz. Dobra, wróciłem. nieważne, bo i tak nikt inny nie ma nic ciekawszego do powiedzenia <grystanie> niż... To... Dobra, To si, ja. Na razie. To był Marek, który się zna na fundacjach, bo grał i tańczył na wielu... On, A, Call Zero pyta, gdzie Martinie, ty znalazłeś, że oni są w Stanach? No, nacisnąłem na o nas i napisało, że o nas my jesteśmy w Stanach. No, więc dobrze, już wiadomo, że są dwie. Znaczy, dwuczęściowa. Jest dobrze, wszystko jedno, nieważne, jaka to różnica. Przecież, no, to jest na mniej istotne. Ale chrześcijanin tańczy, pada shareholder. No. <śmiech> Dzwoni Kamil, boję się go odebrać, bo pewnie będzie dziwne rzeczy mówił. Ale go odbiorę, bo jak mówiłem, tu wolność panuje pełna. Cześć Kamil, znowu. No, cześć, słuchaj, ja troszeczkę odbiegam od. Dobra, dobra, Słuchaj, cześć. Cześć. Ja troszeczkę odbiegam od tematu, bo mam kurde za tydzień urodziny tej, panienki, nie? I by tak mówicie o no. tych prezentach i podarunkach, nie? I w ogóle. I co by kurde tutaj dobrego kupić, panięc na dwudzieste urodziny? Książkę. Niech rozwija mózg. O. A, kurde. Nie, nie, <coughs> no, ja lubię książki kupować. Książki są fajne. No, no bo słyszysz, słuchaj, bo wykorzystałem już sobie wszystko prawie no i pasuje coś ciekawego. No to ciekawą książkę. Może ludzie ci na czacie powiedzą, co kupić dla Kamila dziewczyny albo panienki. <głos> a czy dla kogo w ogóle to jest. A wiesz co, yy, a ten goście, co pisze gum, że wibrator, nie, no to to już gdzieś słyszałem. No to tak, to, to pewnie już ma takich pięć. No to Mirek mówi Biblia. To się może zdziwić. Biblia? No. Może nie czytała. Pewnie nie czytała. Mało kto czytał. No. Ale książka jest najlepsza, mówi Kuternoga, o. Możesz moją na przykład, teorię portali polecam. Tylko może nie, nie wiem, czy na. Ona lubi się śmiać, lubi takie Monty Pythona, czy coś to jej się spodoba. A jak jest poważna, to pewnie nie. No, no to dzięki. No to na razie. Nie ma sprawy. Dzwoni jakby coś. Dobra, był Kamil, który se chciał pogadać o czymś kompletnie niezwiązanym z niczym, ale ogólnie to przypomnę, że słuchać o odwyku, w którym każdy są może pogadać i każdego odbieram, ale głównie gadamy tu o jakichś bibliach i tego typu rzeczach, a dzisiaj to gadamy o... o czym gadamy? Zaraz poprawię, zaraz poprawię, dzisiaj gadamy o na przykład fundacjach i różnych takich rzeczach, ale w ogóle to można takie pytanie dać, czy... Czy chrześcijanin powinien pomagać innym i dać im coś za darmo? To jest głupie pytanie, bo każdy powie, że powinien. Tylko jak się pyta o to, czy każdy powinien, chrześcijanin, to zawsze się ma na myśli tych innych, czyli że o, ci inni to powinni pomagać, mi najlepiej. Nie? To pytanie jest, czy ty powinieneś pomagać? Albo ile powinieneś innym dawać, albo czy powinieneś wysyłać. Dobra, Łukasz, dłoń może coś poradzi Kamilowi albo co. Cześć, Martin. Cześć, cześć. Ja bym chciał powiedzieć coś na temat Caritasu. O to mu płaci. Przez trzy lata gdzieś z nimi współpracowałem i w sumie dobrych doświadczeń, może z ostatniego roku. Wow. Jak siedziałem powiedzmy w świetlicy, gdzie się pomagało dzieciakom, wszystko było ok kiedy zeszło się trochę niżej do ludzi w sensie było, było po, w podziemiach to wszystko no. um, i wydawało się odzież też było okej okay. no. kiedy, kiedy przeżywność przestało być okej okay. nie rozumiem dlaczego przed chleb powiedzmy dzisiaj tak? jest czwartek przed chleb, jest rozdawanie żywności no, no. no i szef Caritasu mówi, że nie rozdajemy chleba Dlaczego? to się pytam, się pytam dlaczego nie rozdajemy, bo nie no a przecież jutro ten chleb będzie niedobry już tam pojutrze, będzie czerstwy tak? nie rozdajemy i koniec no. Eee, co to jest w ogóle? I, jest zupełnie to... nie rozumiem. tak, Jeżeli chleb przychodzi do rozdania dla ludzi, to co? koliś dla siebie bierze ten chleb, czy jak? A do co chodziło bardzo... w ogóle? Nie, właśnie nie wiem. I, i od tamtego czasu przestałem uczestniczyć w całej akcji, bo stwierdziłem, że jak to ma w ten sposób działać, no. to ja to mam daleko w poważaniu. No, i jak my i wszyscy się, pewnie też. I się trochę zniechęciłem. Dobra, a teraz jeszcze chciałbym drugi temat z tobą poruszyć, bo kiedyś rozmawialiśmy tam w zupełnie w innej bajce, rozmawialiśmy kiedyś o powstaniu świata, nie wiem, czy pamiętasz. Ja tak a, z nie wiem. chemicznego punktu widzenia. A, no tak, to kiedyś, a to już dawno było chyba. No wiem, że dawno, ale teraz ostatnio rozmawiałem ze znajomymi na wydziale u nas chemii no, na no. ten temat no. i podobno doświadczenie było, słuchaj, to taki news. To doświadczenie, doświadczenie stworzył było. świat? Nie, było doświadczenie, Próbów, że jeden z no. naukowców stworzył takie warunki, jakie były na początku mniej więcej, jeżeli chodzi o zawartość różnych pierwiastków, typu siarka, tlen, azot i tak dalej. Ale to na początku, e... czekaj, czego? Jak już Ziemia była i w tej Tak, teorii, tak, tak, że... jak już a... Ziemia była, tak jak się formowały wszystkie, powiedzmy, organizmy. No, ale zresztą, to co to za niż to, to niejaki Miller w 1954 roku zrobił ten eksperyment i, i co... To to żaden nie jest nie, nie, mi chodzi już... o to, że się zaczęły formować białka, nie, białka z kologami siarkowymi. Białka Toczyna się nigdy nie No to bardzo to mi podaj ten namiar na ten e, eksperyment, bo pierwsze słyszę, żeby komuś kiedykolwiek jakiekolwiek białka się pojawiły Dobra. spontanicznie. Postaram się to znaleźć, bo ja ze znajomymi rozmawiałem, więc teraz nie powiem kto i jak, ale właśnie tak i tak, tak, tak się dowiedziałem i chciałem tak jeszcze o tym wspomnieć. No to dość bardzo ważny news, ale ja nigdy w życiu nie słyszałem, nigdzie nie trafiłem na informację, że Białka organiczne się potrafiły stworzyć spontanicznie. To by było ważne rzeczywiście, bo to jakieś księgowe. No czy znaczy, wiesz, no początkowa minokwasa. Minokwasy dopiero się budują w białko, prawda? No. No to nie jest tak, że samo białko od razu powstaje. Najpierw ma znaczy, dopiero potem się. Miałyby się znaczy tak przewiduje teoria, że się mają budować, bo się właśnie nie budują i. No <głos> nie, problem. nie wiem, podobno były jakieś, jakieś doświadczenia, muszę podpytać jeszcze ludzi. No to popytaj tak, koniecznie dokładnie, bo wiesz to czasami tak wygląda, że jak się czyta tytuł i lit, to zawsze sensacyjnie wszystko pokazują, a jak się wczytasz, to potem wychodzi, że to taka jakaś prosta rzecz jest. No, ale nie... nie, Być nie daj znać, daj znać koniecznie, Dobra, bo to nie ważny postawę. news Dobra. Dobra. to wszystko. Też okay, to na razie. To był Łukasz. A kwestia powstawania świata, o tym, czy powstał sam z siebie spontanicznie, czy nie mógł powstać sam z siebie spontanicznie, jest bardzo ważna, więc dla tych, co nie lubią takich teoretyzowań, to ja wam wyjaśnię na chłopski rozum jeżeli by się okazało, że nie może powstać życie samo z siebie, spontanicznie, to jedynym innym wytłumaczeniem jest to, że ktoś musiał to życie zapoczątkować. Więc, inaczej mówiąc, nie można być ateistą, jeżeli, powiem no tak, logicznie, jeżeli życie nie może powstać przypadkiem. No trzeba wierzyć w jakiegoś projektanta, że ktoś musiał inteligentnie do tego doprowadzić. No więc, dlatego to jest ważny temat, bo no bo. No bo... Bo, no bo ważny, nie? Bo można zupełnie rozumowo dojść do tego, czy Bóg jest, czy go nie ma w ten sposób. Dobra, Rafał dzwoni. Cześć, Rafał. Halo? Halo, halo. O, jest, żyjesz. To odwyk, nie kontestacja. Jestem, tylko. już wyłączyłem sobie tutaj tego streaminga, bo on idzie z opóźnieniem strasznie. Tak właśnie, bo przy okazji przypomnę, że odwyk, no co na odwyku słuchać też w na kontestacja. na www.contestacja.com. No. Ja chciałem też w kwestii karitasu. No to dawaj, Oprócz. bo jakieś straszne będzie kolejne, minusy ma będzie, będzie teraz głos na plus, chociaż ja od razu z góry zaznaczę, że mnie tu nie zjedzono. Nie jestem katolikiem, nie, nie wyznaję kościoła chrześcijańsko-katolickiego. Tak? Cze, czemu cię małem zjeść? co to ma do rzeczy w ogóle? No bo Caritas e, jest utożsamiany, tak? Znaczy, On no nie, nie da się ba... tego rozdzielić. On jest e, związany z Kościołem Katolickim bardzo, z tego co wiem, tak? Tak, tak, no, tak, tak, tak. To bo to jest jakby wydzielona fundacja od nich. Na każdą diecezję... Tak? To jest aż tak ściśle z Kościołem? Myślałem e, takie... Tak, Ka na hmm. każdą diecezję każdy arcypapa, jak to się śmieją, e, wydziela odpowiednią ilość środków na Aha. fundację i... Chciałem tutaj zdementować pogłoski jakoby to, że to jest nierozliczane. Nie ma czegoś takiego, bo oni muszą składać raporty, jak każda fundacja. Mają własną księgowość, no, przychodzi to prawda, sponsor, daje pieniądze, muszę. to się musi zgadzać co do grosza. Jak w księgowości? My... Pa, państwo polskie nie przymyka oczu. No, wiesz co, tak, ty mówisz o teorii, no tak, ale w praktyce... Nie mówię o praktyce, to, ponieważ, no wiesz, nie to jest związane wiele lat, tak? Wiem, jak to działa od wewnątrz. No wiem, ale to, nie bez... wiesz, kreatywna księgowość jest bardzo łatwa w takich wypadkach, bo dostajesz dużo pieniędzy. O tym, o tym różnym... na razie nie mówimy, tak? A, no dobra. O tym, że te pieniądze, z tego, co ja widziałem przy przekazywaniu pieniędzy przez sponsorów, nic nie poszło na bok przez 4 czy 5 lat. No na papierze nic. na pewno. Znaczy, wiesz, pomijam kwestię tego, bo jak każda fundacja, taki ta ma dokładnie takie samo założenie, czyli to, że jakiś tam procent przekazujemy na Właśnie panią księgową, której trzeba zapłacić. Tak, pensje. to są koszty, no wiadomo, no, tak. To standardowe, tak? No. E, natomiast e, oni pomagają. Nie wiem, jak to jest we wszystkich województwach w Polsce, natomiast województwo pomorskie, z którego ja się wywodzę, bardzo aktywnie działa. Okej. Okay. To są kolonie dla dzieciaków, gdzie w wakacje wyjeżdża 6 turnusów po 100-120 dzieci, nie? Mhm. To jest spora liczba dzieciaków tak naprawdę i to są dzieci z tych naprawdę najuboższych rodzin, nie? Okej, okay, no ale czekaj, bo jeżeli to się tak finansuje, że to kościół daje na ten karitas, to może lepiej po prostu dawać do kościoła pieniądze, a oni już tam rozdzielają. Czy nie trzeba osobno do karitasu? Nie, to nie tak. Oni to tylko startowo wydzielają. Czyli na przykład, wiesz, mam jakąś posiadłość i tą posiadłość funduje mojej fundacji i ona sobie z nią robi co chce, tak? Czyli na Aha. przykład... W w wypadku karitasu dostali ośrodek jakiś tam dawny wojskowy i przeznaczyli go na ośrodek wypoczynkowy dla dzieci. Rozumiesz? W ten sposób. Nie że no dobra, pieniądze były okay, z kościoła. Dobra, ale jak, Wiesz, tylko, jak chcę pomóc karitasowi, to wystarczy, to że daję na bezpośrednio do karitasu, po... Albo mogę bezpośrednio, tak? Aha, dobra. Tak. No ale znaczy, lepiej chyba przez kościół. Jak pójdziesz kościół, do kościoła to... i powiesz, że chcesz dać na karitas, to im też to przekażą. Tak, a ja myślę, że o tyle lepiej jest zdawać na kościół, bo wtedy się muszę rozliczyć dobrze z tego, bo, bo to idzie przez kościół i tam wszystkie te papieżyska. Jak ktoś wierzy w takie rzeczy to i chce się upewnić, że to wszystko księgowo będzie dobrze, to chyba lepiej przez kościół wtedy myślę. A, ale wiesz co, nie wiem. Się nie znam. Lukas Ryf pyta się, czy Caritas pomaga niekatolikom. Owszem, pomaga. Tak, Oni to... wynajdują te najbiedniejsze rodziny. To nie jest ważne, czy one są wierzące, czy one chodzą do kościoła po prostu są najubości w danej okolicy. No rzeczywiście, jak to... z tego doświadczenia z 2002 roku, o którym wspomniałem, ale nie powiedziałem, no to też wynika, że oni się tam nie patrzą na to, czy ktoś katolik, nie katolik nie pytają. Pomagają biednym rodzinom i już. Bo są biedne. Współpracowali, Dokładnie. pamiętam, z, w Kielcach wtedy z Kościołem Metodystów akurat i nie było problemów żadnych. Tu. Dokładnie, więc patrząc na to, co oni robią, no to u nas jest, yy... pomijając już dorosłych, bo dorosłym też pomagają, mają te swoje... Akcje niwelowania bezrobocia, to się jakoś ładnie u nich nazywa, ale ja w tej chwili nie pamiętam. To się nazywa? Nie, nie, oni mają jakiś taki program, gdzie ludzie długotrwale bezrobotni są angażowani z powrotem do pracy. Ale ktoś musi im dać tą pracę, więc co to robią? No przedsiębiorcy tylko mogą. Bo jak inaczej? No tak, no to ja te szczegółów tego nie znam, więc nie chcę, nie chcę jakby wchodzić w temat. Natomiast co do, dzieci, do, co do dzieciaków, no to są letnie kolonie, zimowe kolonie, ktoś to musi opłacać. No tak. Są wyprawki dla dzieci, są dla nich obiady. Są jakieś domy opieki i wiesz, no także generalnie kupa kasy idzie. No, czyli na, dużo robią, wychodzi dzieciaki, tak? Dobra, ale Nie można powiedzieć, że nie, oni oszukują w ogóle i tak dalej. No nie? w sumie można, no skoro tyle ludzi mówi, no to muszą mieć chyba jakieś podstawy. Może po e, prostu... Tu... Tutaj... Łukasz, ponieważ my wszyscy znajomi podcasterzy, Łukasz no. mówił a propos tego chleba. Z tym chlebem, to już z Łukaszem rozmawiałem, to jest czasem tak, że to nie do końca jest wolą karitasu, co ma się stać z danym produktem, który do nich trafia. Przychodzi sobie pan X, który mówi, macie tutaj transport, nie wiem, czekolady. No. Ale warunkiem jest to, że możecie go przeznaczyć tylko dla wybranej grupy ludzi. Koniec Aha. kropka. Nie wszystkim, którym się wam podoba. Bo to ja płacę i ja wymagam. Koniec. No chyba, że tak, ale... Nie no, Niestety no... tak jest często. No dobra, ale taki przykład z chlebem to jest dziwaczne przegięcie, bo... To znaczy, tak, ktoś ci daje to dużo chleb, zależy też od, że nikomu księdza, nie. od który tam aktualnie urzęduje No, właśnie, ja się już no to też na zauważyłem. pewno. Na pewno właśnie musi tutaj być i pytanie, czy jest jakiś sposób, żeby wpłynąć na tego księdza. Albo przynajmniej, żeby była informacja, który ksiądz gdzie jest jaki, bo to by pomogło ludziom, nie. E, w Gdańsku był taki ksiądz, który robił naprawdę dużo dobrego. I on taki facet z ikrą generalnie. Wpadł i zrobił. Tak, jak tornado. Zro zrobił co trzeba, no i go usunięto, tak? Dlatego, że zrobił co trzeba? Może trochę za dużo, tak? Bo on zawsze stawiał na swoim. On uważał, że nie, nie, nie postępujemy tak, jak nam każą, robimy tak, jak uważamy za dobre. Koniec no, kropka. No tak. No i niestety został odsunięty i, i przeniesiony gdzieś daleko, daleko. Daleko, tutaj jakaś hamuwa całkiem. No nie, no to znaczyłoby, że, że góra Karitasu źle, źle działa, i to wtedy bardzo źle świadczy o całości już. Bo to yy, arcy. Arcyksięży. Moja racja jest racja Upsory, to nie ten guzik. <laughs> Arcyksięża bodaj. Tak, czy jak nie, nie znam tych ich nazw szczerze, no, nie to nie zawsze się księża śmieli, bo ja do nich mówiłem dzień dobry. I, bo, <głosy> <to jest źle? głosy> oni, oni z góry wiedzieli, że ja nie jestem wierzący zupełnie praktycznie. A już, już ja znam taki, co się obrażają, wiery. jak się powie dzień dobry. To jak można się obrażać nie, właśnie, za dzień dobry. Nie, nie, nie, było całkiem w porządku, wiesz? A, no to dobrze. <głosy> było no, całkiem bo. w porządku. Także robili, robili tyle, ile mogli moim zdaniem. No, to jak to zwykle bywa, no, ale myślę, że da się. A propos, pomocy, a propos pomocy poza fundacjami, bardzo często wspominałeś o tym, że chcesz dotować jakieś dziecko. Jednak no, no to jako... dziecko fajne. No, to u nas na przykład tworzy się coś takiego przy różnych klubach samochodowych. Bardzo często oni angażują się w pomoc. O. I na przykład znajdują sobie właśnie dwie, trzy ubogie rodziny, które monitorują i dostarczają im od czasu do czasu to, co te rodziny potrzebują. To fajne, nie? kasy, no. No. bo wiesz, kasę zawsze, nie wiem, na przykład tata pijący może przepić. No właśnie. No. Więc to, to jest taki problem z kasą. Natomiast jak mają, mają dzieci. No to jakąś wyprawkę im dwa razy czy trzy razy do roku, to jakieś ubrania pościele, to tam, to bo wiadomo, dzieciaki rosną, nie? No Tak no na przykład przy okazji... działa klub Hondy w Trójmieście. Tak? Dobrze są. To jest mhm. fajny pomysł. jest To jest zachęcające też. Kurczę, ja myślę, że coś... to właśnie w ten sposób powinno działać pomoc, nie? Ja myślę, że nie fajnie tak... by było zrobić takie... Yy... Takie, taką atmosferę, że zawsze w dobrym guście jest, jak już masz organizację, to komuś tam sobie zasponsorować kogoś jednego, nie? Bo to tak naprawdę każda, nawet ma organizację, jest w stanie choćby takie dziecko gdzieś tam w, w Belize sponsorować za 10 funtów miesięcznie, a jak ma więcej, to więcej. Ale żeby zrobić takie podejście, że, żeby było takie, żeby ludzie krzywo na ciebie patrzyli, jak masz jakąś już tam w organizację większą, a nikomu nie pomagasz. O. Myślę, że to dobre by było. No Nawet jeżeli by ludzie ze snobizmu to robili, to przecież ważny jest efekt. Efekt by był taki, że no, komuś by się pomogło, a oni przy okazji też się zmieniali. To zmienia człowieka, jak pomaga innym. No. Ależ oczywiście, przede wszystkim zmienia się twój sposób patrzenia no, na świat. Nie? Dajesz coś z siebie, to podnosi twoją wartość też przy okazji. No prawda, ale każdy przedsiębiorca też daje coś z siebie, na tym polega przedsiębiorczość, więc to... No, jak nie daje, to nie zarabia, bo nikt mu nie zapłaci za coś, jeżeli nie daje czegoś pożytecznego. No, więc Albo bądź prawda. przedsiębiorcą, albo dawaj innym o. No, a, a jeżeli ktoś bo to bardzo łatwo się zorganizować tak naprawdę nie potrzeba dużo osób, żeby pomóc jakiejś rodzinie no, Trzeba mieć kontakty e, się... trochę i no, takie obycie i nie bać się trochę No tak, trzeba się nie bać, ale jeżeli nie wiesz gdzie masz uderzyć i jak znaleźć taką rodzinę, jeśli już naprawdę nie dostrzegasz tego dookoła bo wystarczy się rozejrzeć, to jest najprawdziwsza prawda Natomiast jeżeli nie wiesz, którędy, to właśnie najlepiej zgłosić się do Caritasu i poprosić o dane którejkolwiek rodziny, bo chcecie pomóc. Caritas da takie dane, Skont tak? Tak, skontaktują Was. O. Okay, może. No, no tak, właśnie, tak właśnie klub Hondy wynajduje, wynajduje rodziny że, Żeby to nie był ktoś z ulicy, kto powie, a ja potrzebuję, nie? Bo tak się zaraz okaże, że wszyscy potrzebują. No bo wszyscy potrzebują, tak naprawdę. <laughs> właśnie, ja tu potrzebuję, jest ty potrzebujesz, no wiesz. Tu jest dokładnie, tu jest problem. Ale faktycznie rzeczywiście tak jest, jak się ma oczy otwarte, znaczy jak się myśli o tym, nie? To wtedy się dostrzega, ale dopiero wtedy, jak się o tym myśli, bo tak można przejść sobie... Tak, tak choć przez lata całe żyć i nie dostrzegać jakichś rzeczy, które widać, tylko się nie patrzy. No to takie dziwne jest, no. no. Jasne, grunt, żeby chcieć, nie? Tak naprawdę. No, żeby się Jak nastawić, chcesz, nie zapomnieć chcesz, o tym. chcesz, to działasz. No co, tak, no, ale wiesz, chodzi o to, że chcesz różne rzeczy i masz dużo rzeczy do roboty w życiu i czasem musisz, ktoś cię zarazi takim nastawieniem, że żebyś cały czas mieć na uwadze to, czy komuś mogę pomóc. O. Mm -hmm. rzeknę. Dobra, okej. Okay. Mogę zrobić coś dobrego. Teraz mojej strony. To dzięki, dzięki serdecznie. Dzięki, dzięki. żeby był głos na plus dla Caritasu. Jeżeli Caritas jest rzeczywiście taki duży, no to wiadomo, że będą jedne lepsze oddziały, drugie gorsze. Znaczy ja nie wiem, jak to jest zorganizowane. To wygląda na nie wiem, zcentralizowane, zdecentralizowane. No, się z tym. No w każdym razie to jest widocznie już na, ta, na tyle duża organizacja i, i na tyle zdecentralizowana jednakże że mogą być bardzo złe miejsca i bardzo dobre miejsca. Różnie bywa. Mirek no. dzwoni jeszcze raz. Cześć. Okay. Już znalazłeś dziecko? Nie. A, nie to, nie, nie to, to. będzie ten. Od jutra poszukiwania zacznę. Fajnie. Dzwonił. akurat kto tam dzwoni do ciebie, nie pamiętam gminy. I wspomniał o tym powstaniu Protein. No, no, no. Białe. Znaczy Nie, nie wiem. Co tam mu nagadali kumple, ale akurat teraz właśnie tam przeglądam różne jakieś, przesłuchuję jakieś audycje i różne wypowiedzi, na przykład, no, no różnych i ewolucjonistów i, i ludzi odpowiedzialnych za ten inteligentny projekt. I słucham tej od Jerry Coming się nazywa, to jest ateista, no. ateista, ewolucjonista, i on został zaproszony przez Richarda Dawkinsa, to było w 2009 roku, czyli całkiem niedawno. No i tam pogadał, pogadał. Jedna czwarta jego wykładu była, bo to on opowiadał w swojej książce, była o, o zależności religii, a spo, religia a społeczeństwo, że czym, czym więcej religijne społeczeństwo, tym głupsze no to To, to, aha, to jest. jeden z tych wojujących ateistów, co, co są fanatycznie z, nie lubią religii. No dobra. Były pytania od publiczności i taki młody chłopak, nie, nie, nie wiem, czy 18 lat, bo go no, Spytał się go, czy jest w stanie mu pokazać jeden organizm, z którego pochodzą wszystkie organizmy. No. Więc on no, mówi, że no nie za bardzo, mówi, że no prawdopodobnie będzie jakiś to prosty organizm, który dzisiaj można znaleźć, no ale no nie wiadomo, który. A hmm. mówi, no to w takim razie drugie pytanie, to jest, e, jak powstało żyć. Aleś <śmiech> powiedział, że nikt nie. Ten wie. pierwszy jak powstał. I on powiedział, że no dzisiaj to nie jesteśmy w stanie tego w ogóle nawet w warunkach laboratoryjnych przeprowadzić. No. A mówić, myśli, że za 20-30 lat będzie można przeprowadzić to w warunkach laboratoryjnych. Ciekawe, wiem. bo to samo mówił Darwin 150 lat temu, że o już no. zaraz się znajdzie w ogniwa pośrednie i wytłumaczy się za 20 lat. Mówię, że... Ale najlepiej to już... 2000 lat później już znowu będzie naukowizm. O, wiecie co, 2000 lat nam się nie udało znaleźć tego, ale już za 20 lat znajdziemy. No dobra. Na Najlepszy akurat w tym akurat no nie skłamał ani nic, bo powiedział, że nawet jeżeli by to się stało i jeżeli to się stanie, no. że, że za 20-30 lat warunków laboratoryjnych stworzą, no, stworzyli, jakieś, ożywili nieożywioną materię, to i tak to w żaden sposób nie wytłumaczy powstania życia na Ziemi. No to dopiero jest jeden mały krok, który jest niezbędny, żeby w ogóle cała teoria ma, miała sens. Ale ja mówię, że tego się nie no, że jedyny tak, tak prawdę mówiąc, jedyne, żeby to sprawdzić, to jest w pół czasu, nic więcej. No, bo... <głos> no nie, przynajmniej tak. się da mieć jakieś solidne podstawy, jeżeli się da wykazać, tak. że może powstawać życie, to przynajmniej jest jakiś, no, argument, żeby nie, wierzyć nie, w to. No. Tak, tak, tak, nie, nie, no ale i może to jest takie. No, no to jest niedownienie. To jest nieudowod... nie do udowodnienia, bo matematycznie rzeczywiście nie da się udowodnić, że powstało życie, tak, ale przynajmniej da się udowodnić, że mogło powstać. Na razie. Nie udowodniono, że w ogóle mogło powstać życie samo z siebie. A wręcz wszystko wskazuje na to, że nie mogło. No. Nie może. Tak ten. I jak posłuchałem tego kolesia, to właśnie to ostatnie jego, bo to było jego ostatnie pytanie właśnie. To to też, że on myśli, że za 20-30 lat powstanie, no to to jest takie w takiej sferze jego e, pobożnych życzeń, znaczy nie pobożnych, bo nie jest ateistą, ale no, życzeń takich świat połajowych. No. No ale ja mówię, że, że dlatego to trzeba uważać i ja mówię, że, że też totalnie mówię, że przecież ci ludzie, którzy jednak robią coś tam i badają tą ewolucję, no to nie są jakieś głąby i ja tam akurat nie będę z nimi dyskutował w takich jakichś materiach na przykład samych badań, no bo to oni badają i na pewno do jakichś wniosków dochodzą. chodzi mi o to, żeby nie mylić komuś oczu, że mówić, że coś jest... Aha, co powiedział, że na przykład mówi ten, ten Jerry że Koń powiedział takie coś. Czym jest naukowy fakt? Mówi, naukowy fakt jest tym, a ja sobie otwarłem y, słowników kilka angielskich, sprawdziłem akurat nie naukowy fakt, tylko fakt. No fakt. No, fakt. Każdy wie, co no. jest fakt, ale on powiedział, że naukowy fakt to jest takie coś, jeżeli większość ludzi mm, zaakceptuje coś, że jest prawdą, co? to znaczy, że jest Mówi, <ślesz> to, co, to jest prawda. To jest propaganda mówię, jakaś. Że... Ja mówię, że, że... Mówi tak, że. Dla przykładu, ja teraz stoję i mówię, że tutaj stoi biurko, bo mogę puknąć, klepnąć. No i wszyscy to wierzycie i to, to jest naukowy fakt. No ale to jest kompletna bzdura, bo to są takie ja co, co to za bzdury, gada takie rzeczy? Kto to za. No, to, to tak, to mi się od razu skojarzył Goebbels, że kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. Mówię, no to co to jest... jest. nie powtarzamy kłamstwo. Znaczy, prawdą prawo. jest to, co się przegłosuje, tak? Inaczej tak, na tej zasadzie właśnie, że, że jak większość oh. mówi, że no, teoria ewolucji jest faktem, Aha. no to jest, jeszcze potem taki coś powiedział, że no już tyle mają dowodów na to, że jednak to jest faktem, że teoria ewolucji stała się faktem i od tego momentu, kiedy to powiedział, dalej używał słowa teoria ewolucji, więc ja myślę, no to hello, że wszystko wskazuje na to, że teoria stała się już faktem, czyli powiedzmy zasadą, tak? No. Tak jak jest zasada termo termodynamiki Newtona, jest zasadą, a nie teorią zasady. No tak, tak, to już tak. No, no to... Czemu on nie mówi od, od, od tego momentu, kiedy wszystko wskazuje, że ewolucja jest faktem? nie wiem. Jest... Albo zasada ewolucji to teoria, no bo nie może tego powiedzieć, bo wyszedł na, na głupka. Myślę, no no ja ja że wciska kit ludziom zwyczajnie, bo doskonale zdają sprawę ewolucjoniści z braków ciągle w tej teorii. i nie, nie, Żaden uczciwy ewolucjonista nie powie, że to jest takie przesądzone powie, że to je, według niego to jest najlepsza teoria, bla, bla. Ale nikt nie powie, że to jest fakt. No przecież sobie zdają sprawy, na przykład z problemu tego, że nie udało się laboratoryjnie niczego w ogóle wykazać prawie. No, to że jakieś... Tylko badania, że coś w bakteriach mutuje, jeden gen, jest jakaś mała tam drobna różnica, bo się enzym nowy pokazał, to przecież to jest żałosny dowód w ogóle, biorąc pod uwagę całą różnorodność życia, która jest do udowodnienia, te wszystkie przejścia. I samo życia, także no, ludzie... No tyle. No, ja tak, że ja może tam polecam, żeby po prostu i słuchać jednych i drugich, którzy żeby właśnie tak, tak jakby mieć otwarte oczy i uszy. Krytycznie, ludzie, sceptycznie, do wszystkiego no, odchodzić. No i słyszę. Że to niekiedy właśnie widać po samym zachowaniu przeprowadzeniu, ale to już jest takie no, uczucie estetyczne, kiedy ktoś przeprowadza rzetelnie debatę, czy tam raczej nie debatę, wykład. Jest skupiony na takim właśnie przybijaniu szpilek, co jakiś czas na przykład kreacjonistą, a robił to bardzo często. Tak, takie. takie no. trochę, ale. No, no, już, nie wiem, bo to teraz tak. nie ma o nim dużo napisane w internecie. Oprócz no, tego, że jest ewolucjonistą. Ekologii i ewolucji uczy. No, ale... no, dobra. Okej, okay, no to kończymy, bo powoli nocem. O dziecku pamiętaj. Dodatkowo. Teraz ja będę miał jakieś dziecko. No, to obsługa. No. <grych> no. no. okay. To na razie. To był Mirek. Mirek to był z Cambridge. I Lukas Ryf w że 6 dni stwarzania Sory. No a ja mówię, abiogeneza Sory. No ale jakoś, kurde, ten świat powstał jednak, nie? No więc to jest taka dyskusja. Ale mieliśmy gadać właściwie o tym, czy Caritas czy jest ok czy nie. I czy są jakieś fajniejsze sposoby na pomaganie ludziom i wysyłanie swoich pieniędzy komuś, komuś, żeby ktoś komuś tam pomógł. Dobra, dzwoni na razie Hubert. No cześć, Martin. O, jak głośno. Cześć, cześć. O, za głośno to mogę ściszyć. Nie, ja cię sam ściszę, dobrze jest. Okej. Okay. Um, wiesz co? Nie. Dzwonię, bo znalazłem chwilę prywatności. Tam parę maili do ciebie wysłałem. Pewnie kojarzysz. No. no no i może po kolei, bo sobie zrobiłem listę pytań. No to dawaj, dawaj. Trochę, trochę zejdę z tematu. Dobrze. Mam nadzieję, to... że cię nie rozbiję audycji. Nie, bo ja i tak już prawie skończyłem. Właściwie to miałem kończyć. No widzisz, no to dobrze zadzwoniłem. No. Bardzo widzisz. dobrze. No. E, więc może po kolei. No, na początku chciałem coś powiedzieć o tym dawaniu. No, no. E, bo sam ostatnio się na tym zastanawiam, więc w sumie może na, na początku o tym, żeby, żeby zakończyć ten temat. Mm. Moja koncepcja na życie była taka, żeby na początku w jakiś sposób się dorobić, szukałem jakiegoś pomysłu na biznes. Różnie to w życiu bywało, no ale koncepcja ogólnie była taka, że na początku się dorabiam, potem, potem mam czas mm, i robię sobie taki szabatowy, szabatowy rok. No, no, no. Czyli, czyli, czyli zostawiam sobie wolny czas, już mi na to stać. No i w tym czasie szukam Boga. Szukam Boga, staram się e, hmm. pomagać innym. No i jak to moja, moja koncepcja była taka. Żeby. Mm, znaczy może od początku. Wydaje mi się, że, że nie trzeba być chrześcijaninem, żeby być moralnym człowiekiem. O, no, To prawda. I to była, to była taka moja dewiza życiowa. No, no i ten te, te chrześcijanizm do niczego mi nie był potrzebny, tak? Wiedziałam, że muszę tego szukać. Wiedziałam, że jest to dla mnie ważne. E, ale to odkładałem. Odkładałem, odkładałem, bo na początku no, no taka była prawda. No najważniejsze były dla mnie pieniądze. No. Może to trochę smutne, no ale tak, tak faktycznie było. No i trafiłem na odwyk całkowicie przez przypadek. O, a a ja poprzez, poprzez jakąś tam reklamówkę właśnie, właśnie w innym podcaście. No i mówię, kurczę, no, no trzeba zobaczyć, co to jest. No. no i trafiłem na odwyk. Trafiłem na odwyk, no i trochę mi się poprzestawiało się, przyznam. Czemu? No, no zrobiłeś mi drobną ścieczkę w głowie, no. <śmiech> ale jest ja nawet prawa. nie próbuję. Ja tam... Nie <śmiech> wiem, ale to nie Musisz próbuję. próbować, no udaje ci się, no. No, ale no, ale a, wiem, taka czy ja chcę, jest, naprawdę. prawda. Miałem, sam szukać, a widzisz, no odwaliłeś kawał roboty dobrej, której, której, ja teraz nie muszę już robić, tylko muszę tylko i wyłącznie weryfikować. To jest No e, i tak naprawdę... musisz szukać. Musisz szukać. Ty się nie opieraj na nikim, a na mnie w szczególności, ja, ja głupi jestem. Po, jeszcze raz ci powtarzam. Ja, ja nie opieram się na tobie, tak, ale odwaliłeś kawał dobrej roboty, e, pokazałeś jakąś drogę, tak? E, jakieś możliwości, trochę inne spojrzenie na świat. I teraz ja mogę znajdować e, dowody już sam, tak? No sumie, Ewentualnie tak. weryfikować to, co mówisz. A jak ci poszło, właśnie? I co ci się no, zmieniło w ogóle? Jak ci poszło no najpierw jest, w, nie, No z tym, że miałeś zarabiać i potem zrobić sobie przerwę i ten? I zmieniłeś koncepcję? Zmienię koncepcję. No to, to zweryfikowało życie też, prawda? No, no znaczy, jeśli chodzi, jeśli chodzi o kasę, no to no, nie, nie mogę jakoś tam specjalnie narzekać, mam jakiś tam swój pomysł na życie, ale. No, nie jest to chyba to, czego szukam, tak do końca. Czuję, czuję mm. taką pustkę. Czuję, że to nie jest to. I, mm. i to jest smutne. <grych> no, a czym ty masz swój, swój biznes? Czy ten? Czułkowałem, tak. Ja, ja mam swój biznes. No, patrz. E, no i jakoś to się tam kręci, no, to, to jest inny temat, ale, ale wracając tutaj do. do no właśnie, tego, ale czekaj, ja bo ja tylko powiem, bo ja pytam, bo ja pytam dlatego że y, dużo ludzi. Tak mi się zdaje, że jak już ma coś swojego, na przykład właśnie swój biznes, to już nie czuję takiej pustki, w ogóle nie czuję pustki, bo to już jest coś ich, takie stworzone przez nich i, i to już im daje taki, nie wiem, tak mi się wyobrażało. W sumie nie mam bladego pojęcia, bo ja nigdy nie byłem w tej, w tej sytuacji. Czy znaczy, wiesz, biznes, no, to jest biznes, do którego ja cały czas muszę się przykładać, tak? Muszę go kontrolować, więc on na pewno zabiera trochę czasu. No tak właśnie. Jeszcze. No więc to... i to jest, to jest jakaś pasja to się naprawdę robi przyjemnie szczególnie jeśli, no jeśli się udaje bo, bo nie ukrywam że, że wcześniej utopiłem trochę pieniędzy no takie początki I, takie i zawsze. tak to z reguły wygląda że na początku mhm. się topi i dopiero potem coś zaczyna wychodzić no dokładnie no i teraz już jest troszeczkę lepiej chociaż nie jest idealnie no i zacząłem się zastanawiać, co dalej, co dalej i powiem ci, że no czuć pustkę i to, to nie jest tak, że człowiek, nie wiem, dorobi się i może żyć tylko i wyłącznie pieniędzmi. Ostatnio słuchałem o na temat kasy, wiesz co, ja jestem całkowicie z tyłu i ja tutaj, nie wiem czy ty to w ogóle pamiętasz, co mówiłeś w 2006-2007 roku, nie bo ja teraz nie dopiero zacząłem styczeń 2008, Aha, więc... więc... Bo. Tak, po no kolei ja, jedziesz? Ja, ja jadę od tyłu całkowicie, znaczy od przodu, tylko że jestem całkowicie nieaktualny. To, co wrzuciłeś do iTunes'a, przesłuchałem, bo to mi się po prostu no. subskrybuje, a resztę, no niestety, muszę nadrabiać. No. A, okay. więc, więc fajnie, kiedyś, jakbyś wrzucił wszystko do iTunes'a, byłoby idealnie. No ja chyba powiesz. wrzuciłem, bo ten iTunes to sam coś tam robi. Ja nie wiem, co oni tam robią. Jakieś automaty Aha. tam coś obcinają, ja nie wiem. Ale sprawdzę no na pomysł, wszelki wypadek, żeby wszystkie pomysł, że masz tam około 20 odcinków chyba w iTunesie i to, to masz to z nie... tego roku tylko. Na pewno, wiem, bo śledzę. To muszę obcinać, albo ja w rss obcinam, a to ja zwiększę, żeby nie obcinać. Jakbyś jak mógł, to wrzuć tam, wiesz, bo naprawdę użytkownicy tam telefonów, czy czy, no. czy jakichś tam innych iPodów, no na, naprawdę to jest super sprawa ten iTunes. No i, pewnie, i, wiem, wiem. No, podcasty, można ci wydać ocenę, tam coraz, coraz bardziej popularnie się robi Zresztą gdyby cię nie było w iTunesie, to, to teraz byśmy nie rozmawiali, więc to też jest Naprawdę ważne. na iTunesie się robi? To nawet nie wiedziałam. Dobra, dobra, to ja zrobię. No, więc tak, no, przejdźmy do tematu. E, więc e, na początku kreacjonizm, tak? Tutaj, tutaj ty mnie całkowicie rozłożyłeś. Dałeś mi jakieś... No. E, tego strasznie potrzebowałem, tego chciałem szukać i, i to w sumie dałeś mi jakąś wskazówkę i zacząłem drążyć temat kreacjonizm, czyli po prostu naukowe, naukowy sposób na szukanie Boga, tak? No, to, tak. Jest, to jest coś wspaniałego. Tam jeszcze parę innych przykładów podałeś. Podałeś między innymi nim wiem czy pamiętać, mówiłeś mówił właśnie o, o szabacie i o stosunku pracy na roli A, do, tak. do odpoczynku. Tak Powiedziałeś, tak, że oczywiście. dopiero dzisiaj jesteśmy w stanie to zweryfikować. Takie rzeczy są strasznie istotne dla takich ludzi jak ja. Nie no. wiem, przypuszczam, no, że, mnie też że były słuchaczów... Dlatego... Słucham? Dla mnie też były, dlatego ja o tym mówiłem, bo mnie to samego strasznie tak ten... Jak to odkrywałem, to pamiętam, że dla mnie, dla mnie to robiło wrażenie. To wszystko jak Coś czytałem w Biblii, a później się dopiero okazywało, jaki to ma sens. Taki, no, nauka po prostu dowodziła. Tak. No. tak samo Fajne, był z Potopem. Mówiłeś no. o odcinku popotopowym. <śmiech> <śmiech> Zapamiętam to nazwę do końca życia. I, I tam mówiłeś, że wiek człowieka został obliczony na 120 lat, a Aha. potem teraz jakoś niedawno też w naukowy sposób doszli do tego, że faktycznie człowiek nie może żyć dłużej niż 120 lat, bo tak. potem um, już, już tam się wszystko miesza. Tak? Dokładnie to wynika z kopiowania. Tak, odkryli to przy, ko że przy kopiowaniu. Przy, no, no przy, roz, przy kopiowaniu się komórek, nie, nie kopiowaniu, tylko jak się tak rozdwajają. Replikacja. Przy replikacji właśnie komórek. No. Ten kod DNA się też replikuje chyba, tak? Przy... Nie, nie, to czekaj, to chodziło o replikację kodu DNA, że wtedy, kiedy się replikuje, to końcówka jest ucinana, to wynika z samego mechanizmu kopiowania. No dobra, to jest skomplikowane, no ta skomplikowana maszyneria jest tak naprawdę w organizmie, ale w każdym razie istotą sprawy jest to, że końcówki się zawsze obcinają, to są śmieciowe końcówki. Specjalnie dane do tego kodu DNA, żeby właśnie były śmieciowe i mogło się było je obcinać, ale one są określonej długości i wystarczają na ileś tam kopiowań. Po jakimś czasie, jak one się skończą, to zaczyna się degenerować kod genetyczny i no już, już będą no, organizm nie będzie dokładnie kopiowany i po prostu będą problemy. No. Takie mhm. starzenie się. No, to, I nie da się tego obejść. To jest limit granicy życia i to jest nie do obejścia w żaden sposób już. No. Ja sobie, Martin, te wszystkie rzeczy notuję, które tu mówisz właśnie, właśnie tego typu, te, no ja, te, te, te takie jakieś naukowe potwierdzenia ja też, w Biblii bo jak to istnienia odkrywam. Boga. A ja sobie przypadkiem w Wikipedii to wyczytam jak... Wtedy panie, na parę godzin siedziałem i czytałem o różnych rzeczach o, z genetyki. Tak się dokształcam no, ciągle. No, no, no i co ci właśnie chcę powiedzieć? E, oby jak najwięcej takich właśnie przykładów, bo, bo to takim ludziom, jak ja naprawdę daje wielkiego kopa motywacyjnego no. i po posłuchaniu takiego podcastu naprawdę no, no, no, odzyskuje się chęć do życia. Myślałam, że, że już mi się nie znajdzie. Dlatego też że no, tutaj mówię o tej prywatności. Ja wiesz, ja nie ukrywam, no, ja, ja szukałem tego Boga, tak? no i tam trochę się dziwnie podział w moim życiu i tutaj no ja się już tego wstydzę, tego szukania tak powiem, o, przed, przed może tam najbliższymi, Czemu? dlatego teraz wiesz, no musiałem, musiałem się jakoś wyrwać z domu, żeby z tą pogadać wow. no, bo, no bo nie chcę już, wiesz ja już po prostu chcę jak już będę wiedział to, to wtedy powiem, jak na razie nie chcę, nie chcę już wchodzić na taką osobę, która szuka ani mnie znaleźć, wiesz no susz, to, nie, bardzo, so, to, to jest, bardzo... nie Masz rację, no to jest prywatna sprawa w ogóle szukanie Boga I już, no to. No dokładnie, tym bardziej, że ja pochodzę wiesz, z religijnej bardzo rodziny i ja mam a... ma, Meksyk. To będzie tak. Tam, bo... o, to będzie brudzi... brudzi... przygody. No. <laughs> Więc tak, dobra, no idziemy dalej z tematem. No i o, do, czego, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że podjąłem decyzję, że nie chcę się już dorabiać mam, mam wnosi tą kasę, bo taka jest prawda, ona, ona nie da mi szczęścia, bo koncepcja była taka, że Wiesz, no mam zarobić tyle, żeby było mnie stać na to, żeby, żeby po prostu. Nie mówię o jakichś kokosach, tak? Ja nie chcę, żebyś ty myślał, że, ja, nie wiem, chcę być takim, jakimś milionerem, tylko po prostu chciałem, chciałem po prostu zarobić na tyle, żeby go nie potem żyć, tak? Wiesz, żeby się nie stresować tym, że. to my miesiąc... tam godnie. Co to za określenie godnie? Żeby sobie normalnie bogato żyć. żyć to. to znaczy godnie żyć? No żeby po prostu nie zaskoczyła mnie jakaś sytuacja na zdrowotna, tak? Że, a, um, no nie tak. Wiem, coś, coś mi się stanie, a ja nie będę miał kasy. No to musisz no, być, być bogaty, Tak, bo to leczenie zawsze drogie. No, no, ale nie mam naprawdę w nic z tym no, zgodę, no, że no, się no, chce Zmierzam, bogacić, zmierzam więc, do, do, no. do, do, do puenty no i podjąłem taką decyzję, um, może to jest mocne słowo, no, że chciałbym się nawrócić, tak? No. I tutaj, i tutaj um, no prośba do Ciebie, tam parę razy Ci dzwoniłem, w sumie stwierdziłem, że dorwę Cię na antenie, może to się komuś jeszcze przyda. No, no i tutaj zastanawiałem, jak się nawrócić. Um, w Aha. ogóle moje pytanie brzmi, co to znaczy wierzyć w Jezusa? Chciałbym słyszeć od ciebie, co znaczy wierzyć w Jezusa? Bo, bo ja mam różną inną koncepcję może. No dobra, ja nie wiem jaką ty masz, bo rzeczywiście to określenie się jest tak nijakie już teraz, że nikt nie rozumie o co chodzi. Że problem polega na tym, że wtedy rozumieli, jak Biblia była pisana, o co tam chodzi, bo wtedy istniał system, pamiętasz, ten, znaczy ja nie wiem na ile znasz tą, e, cały ten judaizm, nie? Tych rabinów i to wszystko to takie. Znasz trochę coś tam, wiesz o tym, nie? Znaczy średnio. Nie? No no i ja dobra, nie dobra, będę to... udawał, że coś wiem, skoro wiesz, mogę przekręcić. Dobra, nie? w czasach Jezusa było tak, że byli rabini. Zresztą do tej A. pory potem długo byli i dalej są. No i rabin, bo rabin miał swoich uczniów, ale to nie był uczeń w sensie takim, jak dzisiaj uczeń, tylko to był um, ha, oni nazywali, uczniowie po hebrajsku jest talmidim i oni, uczniowie, to nie są do końca uczniowie, to są naśladowcy. To są tacy którzy łażą za tym rabinem, naśladują go we wszystkim i starają się być takim jak on. I do tego się odnosił cały czas Jezus, bo jego uważali za rabina i on sam też mówił, że jest rabinem. Jak mówił, że w Biblii mówi, że jest nauczycielem, słusz, nazywa, nazywacie mnie nauczycielem i słusznie, bo nim jestem. To tak naprawdę po hebrajsku powiedział, że nazywacie mnie rabinem i macie rację, bo nim jestem. I cała koncepcja rabina polega właśnie na tym, że jak już ma swoich uczniów, ktoś chce być jego uczniem, deklaruje się, żeby być jego uczniem, no to robi właśnie tak, jak się robi z rabinem, czyli chodzi za nim, wszędzie łazi, chce być taki, jak on, wypełniać jego nauki i tak dalej. I dosiąga, osiąga doskonałość wtedy, kiedy się stanie taki jak ten rabin, taki mistrz, taki guru. No i kiedy Jezus mówił, żeby w niego uwierzyć, to on miał na myśli, albo mówił wymiennie, żeby stać się jego uczniem, to on miał na myśli właśnie tą koncepcję. No. Więc ja nie wiem, jak to dzisiaj wy, wyjaśnić ludziom lepiej. Bo w Biblii to jest powiedziane na kilka sposobów. Albo uwierzyć w Jezusa, albo stać się uczniem Jezusa, jako tego okay, rabina, uczeń, Talmidem. Uczeń rozumiem, czyli po prostu e, powtarzać jego nauki. tak? Okej, okay, to, to rozumiem i to jest proste. Nie, nie tylko tak? nauki. To jest, to jest dużo więcej niż tylko intelektualne nauki. To jest e, życie tym rabinem. No właśnie, właśnie. Tutaj chciałbym się ciebie zapytać, bo dla mnie to jest ważne i ja tego chyba nie umiem do końca zrozumieć. Ja już kiedyś miałem styczność z prawdziwym kościołem. No. E, kościół to znaczy... Nie, nie kościół wiesz, katolicki, ewangelicki, e, tylko chodzi mi o to, że trafiłem na taką grupę, co śmieszne, e, przedsiębiorców. I oni się modlili A. za swoje biznesy. Taka koncepcja jest tutaj u nas w Katowicach, w hotelu Campanil. O, ja tak. chyba wiem, to... o który chodzi. No. Wiesz, no to widzisz, Ula, no to ja tam bywałem. Ja tam bywałem, bo, bo mi się to cholernie podobało, że to są ludzie, wiesz, którzy robią tam jakieś biznesy, a przy okazji e, no, robią, robią to w oparciu o Biblię, tak? No, to jest dosyć niesamowite. Jest... Ja się dowiedziałem niedawno, że w Anglii byli kwakrowie i oni dokładnie tak samo robili, że oni w swoich interesach nawet nie chcieli ich sami prowadzić, tylko się brali, spotykali w grupach i konsultowali się, co Bóg mówi, co mam zrobić w tym biznesie. I potem się dowiedziałem, jakie oni w ogóle biznesy otwierają. To jest e, chyba Lloyd, tak? Berkeley, ten takie wielkie instytucje, to naprawdę dużo, dużo ludzi różnych, Także... ale, ale oni naprawdę są są wyjątkowi. Wiesz, to, to, to jest prawdziwy kościół. No. to no. są po prostu ludzie, którzy którzy mówią świadectwa, którzy mówią, wiesz, na przykład. E... Kurde, nie chciałem płacić tego podatku, ale zapłaciłem e, i oni naprawdę robią wszystko e, no. tak, tak jak należy. Wiesz. Ja bym tak nie potrafił. No. Ja, jak na razie jeszcze, jeszcze się nie nawróciłem, więc, więc tam staram się płacić jak najmniej podatku. No okej. Okay. No i no, to, to no. akurat? dobrze, żeby płacić jak najmniej podatku. Po no, prostu, czyli, że żeby nie oszukiwać. Są, oni są już tak, tak, tak, tak wierzą w to, co robią, że, że, że uważają nawet, że. Kiedyś tam jeden gościu przywiół ileś tam motocykli i okazało się według tam jakiegoś przepisu, który się zmienił, że jeśli ten motocykl ma przejechane, to były motocykle używane i tam kilka sztuk miał nieprzejechane chyba 7000 tysięcy kilometrów mm -hmm. i wtedy on musiał zapłacić VAT. No, musiał ja zapłacić VAT. No, ty jeździsz na, na skuterze, nie, tam czytałem, czy słyszałem, że jeździłeś na skuterze, przepraszam, że teraz już na motorze. Śmigasz na czymś, to pewnie byś to wyjeździł, nie dobiłbyś tam do tych 7000, żeby tego VAT-u nie płacić. No pewnie ja tak. bym na, Albo byś przekręcił licznik, no, no oni płacili no, nie, ten VAT, bo, no. tak? bo tak. No. To, to nie wiem, to mają po prostu, może nie rozumieją koncepcji podatków, albo na wszelki wypadek, wiesz? Bo czasem po prostu lepiej dla świętego spokoju płacić już, a nie. Czy macie pieniędzy, ale co do podatków, to ja mam inne zdanie niż. Ten, no to tam, dawaj, jak jakieś, może coś podkazu o podatkach, ja z się posłucham. Dobra, <śmiech> Dobry, no i co z no. tym nawracaniem? No właśnie, ja mam koncepcję znaczy nawrócić wiary się to Jezusa jest, taką. To jest właśnie nawrócić się, stać się uczniem Jezusa, inaczej, mówiąc po tym hebrajskim, w tym hebrajskim rozumieniu. Mhm. Czyli, że no. Że On jest twoim szefem. Tak A co było... z taniem życia nie, nie. Jezusowi? To jest to samo. Spowie. To wszystko jest to samo. To jest ta sama koncepcja. No, że... no to może ja powiem, jak ja to rozumiem i ty mi ewentualnie popraw, okej? Okay? Dobra. Możemy tak zrobić? No. E, bo mnie się wydaje, że, że powierzenie życia Jezusowi wygląda w ten sposób, że e, mówię, jesteś moim Panem, tak? No. Oddaję teraz e, swoje życie w twoje ręce. Tak. E, no, i jest, jest odpowiedzialny za te wszystkie zbiegi okoliczności, tak? Ja nie mówię, żeby tutaj zwalać całą odpowiedzialność na Boga, bo to mi się nie podoba, mm -hmm. że, że niektórzy ludzie tak robią, że zwalają żyć, odpowiedzialność na Boga, i to dlatego trochę mi odpychało te, te, te, te. Dlatego odpychała mi wiara, tak? Że ludzie powierzają Aha. całe życie Bogu. No już nie ingerują. No. Mnie się wydaje, że Bóg robi takie zbiegi okoliczności, a my, jeśli mamy wiedzę i umiejętności, możemy je wykorzystać. No, no, no to jest tak... dziwne, ale Bóg współpracuje z człowiekiem, tak naprawdę, a nie traktuje go jak takiego bezwolnego robota czy coś. Tylko... Czyli mam rację. Masz czyli, rację, czyli... Tak? No nie jest tak, że mam się całkowicie poddać temu Jezusowi. Masz się mu całkowicie poddać. No to nie rozumiem. Tak. <laughs> Bo to jest ciężko zrozumieć, dopóki się tego nie zrobi. Ja nie wiem, jak to w ogóle powiedzieć. Tak naprawdę całe nawrócenie to jest najprostsza rzecz na świecie. Deklarujesz... Że jesteś jego uczniem, oddajesz mu swoje życie z przekonaniem, że robisz to naprawdę. I już. A dalej to się właśnie zaczyna całe życie chrześcijanina i się uczysz tego, na czym to polega. To jest bardzo dziwne. No to, to wygląda tak, że masz oddać jemu wszystkie pieniądze. To jest tak. Okej, okay. to jest tak, byś przepisał wszystkie swoje pieniądze na rachunek kogoś innego, mając do niego zaufanie. I, i tylko tyle. A potem on przeważnie oddaje ci z powrotem te pieniądze, albo daje ci część, albo robi coś z nimi. Nie wiadomo, co zrobi właśnie, bo to już jest on, a nie ty. No, na tym to jest bardzo fascynujące, bo to jest tak, że deklarujesz się, że twierdzisz, że stawiasz wszystko na jedną kartę, że wierzysz, że ten Bóg, którego nie widzisz, nie wiesz, czy jest, nie jesteś pewny na 100%, bo no, nie wiadomo, nie widać go w końcu, że deklarujesz się, że chcesz, żeby on żył, on był naprawdę. I mhm. potem zostawiasz bieg wydarzeń na tyle, na ile cię stać, na tyle, na ile masz tej wiary, właśnie. Zostawiasz bieg wydarzeń jemu. No. I starasz się nie kontrolować swojego życia, tylko zostawiać jemu coś. No. Im, im no więcej ktoś ma wiary, tym bardziej tutaj, go stać. Na tutaj dlatego mówię, że już nie chcę tej kasy, bo tak do tej pory wiesz, liczę no bo, bo na tak. siebie, tak? No mówiłem sobie. A, muszę się zabezpieczyć, no bo, no bo jak to będzie w przyszłości, jeśli ja nie będę zabezpieczony, wiesz, coś mi się stanie i, i, i nikt o mnie nie zadba, nie? No. Więc no, no wierzyłem w siebie, a teraz chcę uwierzyć w Jezusa. I trochę mi jest ciężko, no zrozum. To, no, ja no, rozumiem no, dobrze, ja byłem w ja, tym Ja się boję trochę też, nie? To, a ja to, to, się nie bałem, każdy się boi. Wiesz, to nie jest tak, że no. ja nie umiem ślepo wierzyć, no. Ty już mnie w jakimś tam stopniu poprzez, poprzez te przykłady jakoś mi przekonujesz, tak? Bo dla mnie to są racjonalne przykłady i one no. mają sens. Zresztą dzwonią to ludzie co mam... jakiś czas i opowiadają właśnie, że jak to działa, te dziwne zbiegi okoliczności, gdzie Bóg się tam pokazuje. No dobrze, no to powiedz mi teraz, czy, czy jest jakaś szansa? I ja bym chciał to zrozumieć, bo wielokrotnie mówiłeś o tym w podcastach, a no. ja chciałbym, ja też chcę, ja po prostu, ja też chcę, chcę doświadczyć Ducha Świętego. Jak mam to zrobić? Aha. Bo to chyba dałbym tak takie ostateczne biznes. potwierdzenie. Ja, ja bardzo chcę doświadczyć po prostu tej takiej... Mm, Jakieś, jakieś, wiesz, chcę, chcę na bezpośredni kontakt z Duchem Świętym, czy Jezusem. Ja po prostu tego bardzo chcę i wtedy to by dało mi takie stuprocentowe potwierdzenie. a ja wtedy bym mógł no, zrobić to. wszystko. Okay, czy, to ci, czy tak można? To... No, nawet trzeba, bo nie da się w ogóle być uczniem Jezusa i nie słyszeć od Niego nic, bo to by była taka... Nie, to by było w ogóle nieporozumienie. To nie o to chodzi w chrześcijaństwie i to no wyraźnie w Biblii widać. Jak Jezus no to poszedł, tutaj, to zostawił to? ludziom tego Ducha Świętego. Wiesz co, ja nie wiem, jak to się dzieje, ale on ma swoje sposoby, żeby ale rozmawiać. Ale tak naprawdę rozmawiasz z Jezusem? No czy on tak, ci po prostu daje tylko się... tę a ty to odbierasz nie, jako, nie tylko. jako działanie Jezusa? To ja tylko jak chcę wiedzieć, to jest... czy, czy ty po prostu masz jakieś faktycznie... już bo ty o tym mówisz, ale ja już się spotkałem z takimi ludźmi, dlatego się wkurzałem. Ja sam chodzić do kampanii. A wiesz, oni a, mi tłumaczyli, a... że... że jakoś komunikują się tak z, z Jezusem, że On im pomaga prowadzi no tak przez życie jakoś, i brzmi. ja cholernie też tak chciałem i zrozum to, w pewnym momencie, kiedy miałem załamkę i nie wiedziałem, co mam zrobić stwierdziłem, że jeśli faktycznie ten Jezus jest i, i ja mam możliwość jakoś się z Nim nie wiem, dogadać tak, no. to jak chcę Mu powierzyć życie i po, postąpię według, według tego, jak On chce nie tego, jak ja chcę, tylko jak On chce pojechałem do gościa, nazywa się Mikołaj Rykowski, bardzo go polecam bo, bo fajny facet Fajny no. facet, polecam go, naprawdę jest, jest podobny do ciebie. No, no i spytałem facet. się go, jak, jak to wygląda, że ty rozmawiasz z Bogiem, że rozmawiasz z Jezusem. On no, powiedział, zobaczmy. że modlę się i potem czuję wewnętrznie, że on mi odpowiada. No. Ty mówisz o tym, czy, czy o czymś Ja mówi? mówię o wielu rzeczach, bo tak naprawdę Bóg ma wiele sposobów, żeby się dogadać z tobą. I to zależy bardzo od człowieka i od Boga też. No to, właśnie, chodzi o to, że tu nie ma dokładnie jakichś schematów, ale dobra, sposoby tego jak Bóg mówi, to mówi albo przez te zbiegi okoliczności, które są strasznie zbiegowate takie, że to, że to jest niewiarygodny przypadek, to jest taki prosty sposób i taki. No, wymaga tylko spostrzegawczości. No, i musisz zaakceptować, że to Bóg jakoś tutaj coś ingeruje. No, że mówi też do ciebie w ten sposób. No dobrze, ale Dobra, a to, nie jest sposób, pomyląć, to nie sposób. To nie zna. No, zawsze się możesz powiedzieć, no, no i to jest ten problem. A inne przecież. formy komunikacji. Nawet się mylisz. A inne pro, formy komunikacji w sumie najbardziej, tak, taka najbardziej codzienna, to jest to, co on mówił, właśnie. Że. No, że ty się modlisz i. A, ale jak to powiedzieć? Ja nie wiem, jak to dokładnie wyjaśnić, bo. Ty nie słyszysz głosu, że on nie mówi ci, że coś mówi bla bla bla Martin to i tamto, ale wiesz, że coś zostało powiedziane. To jest takie wewnętrzne przekonanie, zupełnie nie wiadomo skąd się biorące i tego się nie da pomylić z niczym innym. Na początku jest trudno rozróżnić to, że ty sobie coś wmawiasz i to, że ci powie, pokazał Bóg, że ci ten Duch Święty jakoś zadziałał i ty masz to przekonanie z zewnątrz będące. To jest trudne do rozróżnienia, ale to jest do rozróżnienia i to jest co innego. Więc bywa tak rzeczywiście, że się modlisz i nagle wiesz coś. Jesteś tak przekonany, że jesteś w stanie postawić na to wszystko, życie. Że wiesz, że powiedział. I są takie momenty, że raz to czujesz silniej, raz mocniej. Jak potrzebujesz, albo są jakieś ważne tematy, to przeważnie czujesz to bardzo silne. I Bóg w ten sposób mówi. No, to jest takie, od zawsze było. No, w Biblii to masz, się, masz te przykłady, kiedy oni mówią, że Bóg Święty powiedział to i tamto. No to w ten sposób powiedział. No są tacy, co w ogóle mówią, że słyszeli konkretne zdania, no ale bez jaj, ja już takich nie miałem. Ja się boję takich rzeczy w ogóle. No. Nie, ale takie a, codzienne... A jak stąpił na ciebie Duch Święty, to co czułeś? Bo ja, ja też trzeba o nic, tym, że ja rozmawiamy językami, ale to tak... No to ja wtedy, jak, jak, okay, jak ja się modliłem o to, to ja się wtedy taki byłem zestresowany i tak się bałem, że będą takie jazdy, że nic nie czułem oprócz tego, że się bałem. A wszyscy się przestali modlić, nie wiadomo skąd wiedzieli nagle, że o, to Martin już dostałeś. A ja, się, nic mi, ja nic nie czułem w ogóle. No, ja, ja taki jestem, akurat jaki jestem, że ja, ja nie jestem szczególnie. O, ja, ja jestem człowiekiem, który lubi też kontrolować wszystko. I mam z tym trudności, żeby właśnie no opuścić sobie tą kontrolę. No, ale wiesz, Bóg ma swoje po, sposoby też dojść. Jak się uspokoiłem, to potem z, zacząłem mówić językami nagle, jak chciałem. I to I też czy doświadczyłeś taki... tego? No pewnie. Ja też mogę. Pewnie, każdy może, tak jest mi napisane, że to jest obietnica no to dla Martijn, każdego, kto przyjdzie. Obiecaj mi jedno, bo nie chcę teraz tak na antenie jakoś gadać też za dużo, no. nie, nie chcę tutaj, wiesz, wywlekać jakichś tam swoich prywatnych spraw. E, obiecaj mi jedno, że, że jak zadzwonię do ciebie tym razem, to odbierzesz i będziemy mogli pogadać sobie prywatnie jakoś. No ale nie w nocy, e, bo mi się już padam dzisiaj. Ale nie dzisiaj. A, nie, nie, nie, no to nie. Normalnie kiedyś tam zadzwonię do ciebie, masz mój numer, tam wysłałem ci no dobra. No no zadzwonię do Ciebie i pogadałem sobie normalnie, jak, jak, jak ja mogę to zrobić. W ogóle ja może pojadę, nie wiem, na jakieś, razem z Tobą na jakieś takie spotkanie. Ja chcę tego doświadczyć? Chcę się utwierdzić całkowicie w tym, że, że Bóg istnieje, to jest taki mój cel, a potem już, wiesz, uczyć się tak jak kodeksu ruchu drogowego, co ja mam robić i robić. No. To nie, jest, nie, nie tak się uczysz. Uczysz się jak z, z kontaktem z osobą. To nie jest Bóg, to nie jest teoria. No? To ludziom trudno zrozumieć, póki go nie, nie zaczną czuć, no tego to kontaktu. Ja go nie czuję jeszcze. Wiesz, mnie się, no ja przykład, to tak samo jak się cię kiedyś o Forexa. Nie wiem, czy w z maili. Ja, ja inwestuję też na Forexie, to jest giełda no, walutowa tak. i no, intuicja mi podpowiada, że... Intuicja widzisz. Ja nie wiem, no, co to właśnie. jest. Ja też pytałem się o to Boga, no, ale nie wiem. wiesz, to Ja sobie już wcześniej sama odpowiedziałam i teraz no, modlę się, to, to odpowiada mi tak samo, wiesz, intuicja, no. nie? Ja nie wiem, co tak, tak mi to podpowiada, że no lepiej nie. No, Dobra, no, i to jest właśnie problem, okej. Okay. Mówię, to jak Bóg mówi i ta intuicja, no inaczej, są dwa sposoby tego, tej intuicji. Zwykła taka intuicja ludzka to jest taka intuicja, że coś tak ci się czuje, nie? że wyczuwasz coś. I to jest takie normalne, ja nie wiem, to jest w sferze psychiki czy czegoś tam, wszystko jedno. Ale jest taka intuicja pod tytułem, że Bóg mówi, i to się różni od tej pierwszej, chociaż jest dosyć podobne, że też coś odczuwasz, ale to jest już w innej sferze i to jest, cholernie trudno jest rozróżnić albo wytłumaczyć w ogóle komuś, że teraz to nie jest tylko intuicja, tylko ja to czuję duchowo, w ogóle w innej trochę sferze. Inaczej się to czuje, no nie, nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić. No. no ale to trzeba po prostu samemu zacząć gadać z Bogiem. No. Dobra, ale wszystko jedno, nieważne, najważniejsze jest, pierwszym punktem tego całego programu jest to, żeby w ogóle... Zadeklarować się, że ja należę do Jezusa od tego momentu. nie no, To nie może być Panem, pusta deklaracja. To nie, nie jest pusta deklaracja. To jest, to jeżeli chcesz, to chcesz. No jeżeli się podpisujesz pod umową, to nie Ale musisz ja nie czuć. Nie wiem, co to znaczy. Popatrz. Wiesz, co bo to, to jest... znaczy. No już ci powiedziałem, co to znaczy. A no, nie kontrolujesz swojego problem, bo... życia. Zrzekasz się swojego życia. O. No i co, tali, ma mnie wychodzić z domu i czekać, aż, aż ktoś mnie otworzył? Nie, dzień, no, no, ja no, ja no nie żyj, żyj sobie, ale oczekuj, że właściciel, właściciel się zgłosi i będzie kierował. To jest jego działka. No dobra, I dla nie przykładu, za niego, chcesz, on sam chcę robić jakiś kolejny biznes, tak? Dla przykładu, chciałbym. No. co, modlę się do Boga i nie szukam sam biznesu, na przykład nie szukam pomysłu, tylko czekam, aż Bóg mi zrzuci go z nieba? Nie, no, że uświadamiasz sobie, że ty coś chcesz i teraz się zastanawiasz, czego on chce. I to, co on chce, to ma być dla ciebie ważniejsze od tego, co ty chcesz. I czekasz. Aż coś powie. A jak nic nie powie, no to, no to robisz, co możesz, nie? No to wiadomo, że jak już ci nic nie powie, no to co możesz innego zrobić. Ale chodzi o to, żeby zawsze to mieć na pierwszym miejscu. A Bóg się sam zgłasza. To trzeba, wiesz co, czemu oczekujesz, że On nigdy nie będzie mówił? Skoro jeżeli już zaufasz na tyle, że On jest i zadeklarujesz się, że On ma kontrolować twoje życie, no to teraz czekasz, będzie sam kierował. To nie kieruj za Niego, tylko właśnie zostaw wszystko i poczekaj na Niego. Zresztą to jest kwestia też determinacji takiej, na ile jesteś w stanie, na ile jesteś zdeterminowany, żeby on tobą kierował? Czy jesteś w stanie być zdeterminowany na tyle, że będziesz siedział na dupie i tak i powiesz Bogu, albo mi teraz coś powiesz, albo ja stąd się nie ruszę, no. Wiesz, bo to, to jest takie chodzenie, To bo też Bogu oczekuje kogoś takiego, kto chce iść naprawdę za nim, a nie tylko tak powie, że przy okazji, a ja potem za chwilę wracam i robi swoje. No, no, no, dokładnie o tym mi chodzi, ja nie chcę, wiesz... Że teraz no to, nie to, nie to jest coś... kwestia woli tylko, to nie jest kwestia... Ja już dawno bym chciał powiedzieć, jest udaje Ci życie swoje ręce, a to wiesz, nie chcę, żeby to była ważna deklaracja i, i jak już to powiem, to muszę się tego trzymać, tak? No to powiedz i się trzymaj, gdzie tu jest ten... Tu nie ma więcej naprawdę żadnych rzeczy do czekania, no to jest tylko... No jeszcze tego nie Wiesz, posłałem sobie jeszcze podcastów i, i będę, będę myślał o tym. Co nie wiem, czy coś więcej mogę powiedzieć do zrozumienia, bo to naprawdę jest tylko tyle. To jest tyle, co podpisanie umowy o coś. Jeżeli się raz podpiszesz, to jesteś zobowiązany. No i, ja I nic więcej nie... w tym nie ma. Nie. Znaczy no to później się pojawia wówna. Tak, robisz ja jakiś podcast to. na temat zamkniętych drzwi, pamiętasz? Eee, no, było. Tak. było. Było. No i ten podcast właśnie to jest główny problem tych ludzi z Kampanila. Oni ogólnie nie lubią kopać w zamknięte drzwi. No. I, i to mnie zniechęca właśnie do tego A. wszystkiego wiesz? ja chyba to tak po prostu rozumiem to chrześcijaństwo i ja się tego boję że no jak ja napotykam problem to ja chcę go rozwiązać jakoś na przykład jeśli no nie mam kasy to chcę ją zdobyć nie? A nie, nie, nie no są to tej, dobrze nie, jest, to nie dochodzi to nie no. tylko no, chciałbym robić dalej I ja teraz nie wiem, że jeśli załóżmy ja oddaję życie Jezusowi na przykład napotkam na problem typu nie mam kasy, więc teraz mam czekać na jakąś mannę z nieba, no, no, no nie wiem nie rozumiem tego chyba jeszcze, to muszę zrozumieć. Jak ja nie, mam kasy, nie mogę to... oddać teraz życia Jezusowi, bo, bo zrobi to źle. Nie zrobisz tego źle. Nie ma czegoś takiego. Im wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Ja się nie spotkałem z nikim, kto mówił, że za wcześnie oddałem życie Jezusowi. Nikt tak nie mówi. Zawsze ludzie żałują, że nie zrobili tego wcześniej. Bo to no, im wcześniej zaczniesz, tym szybciej się, zaczniesz mieć kontakt z Bogiem i cały ten proces uczenia się będzie wcześniej. No. To tak naprawdę jest tak, że ty wrzucasz się do wody i, i nie wiesz, co będzie dalej. no Albo Chodzisz do ciemnego pomieszczenia i, i ty chcesz wiedzieć, co będzie w środku, zanim wejdziesz. No nie da się, najpierw wejdzie, a potem coś będzie. Nie wiadomo, co będzie. Przestań kontrolować wszystko. Tak jak mówi film Fight Club. Nie kontrolę, puść tą kierownicę i... No i to jest mój I cool. dawaj. No to tak samo właśnie ten film, ja też go lubię. No Właśnie dlatego mi przypomina, żebym przestał kontrolować, bo ja mam też tendencję do tego. No... Zostawiam. Dobra, ja, ja to jeszcze muszę, wiesz, trochę muszę na tym pomyśleć, nie? Pomyśl, na pomyśl. temat tej kontroli, bo, bo to nie chcę, żeby to była pusta deklaracja. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz, wiesz. Pewnie, że rozumiem. Zresztą tak samo Biblia ja, mówi, mówił. Ja nie żeby... chcę po prostu... To ja traktuję trochę Jezusa jak... Ja też nie wiem, czy to jest do, dobre, wiesz. Ja nawet nie wiem, jak się modlić. No, ja nawet rąk nie składam, no. Ja nawet nie wiem, no czy ja mam coś głos, czy nie. I... i, i no, no, ja problem, po prostu z nim to. rozmawiam jak z przyjacielem. No, no, ja to traktuję tak jako taki, nie wiem, przyjaciel, takiego.. Traktuje. No Boga na przykład traktuje tak trochę z dystansu, no tak mogę powiedzieć, tak. takie mam odczucia, tak? To no. jest ten, który się boli. A Jezus to jest taki przyjaciel, tak? No to tak i to a. tak jest. No, to a, no i tutaj co, co mogę powiedzieć? No i nie chcę, nie chcę zrobić deklaracji przed nim, no. a potem, że zacznę znowu ja kontrolować. Bo, Oj, bo będę ale się ale czuł, to jakbym to jest... go oszukał. Tu dałem obietnicę, Jezu, dajcie życia, a tutaj zaraz chwileczkę, wiesz, wracam i, i zaczynam kombinować po swojemu. No to tak nie może być, no. To trzeba być konsekwentnym. Tak mi się wydaje. I, no i dobra, już... trzeba być, ale ty nie oczekuj, że nie będziesz popełniał błędów, ani albo że doczekasz takiego momentu, że będziesz pewny, że już się nie wycofasz, no. Nie ma czegoś dobra, takiego. Martyn, ja też się łapię. To przy... ostatnie moje pytanie i kończymy, bo nie chcę cię jakoś tam dręczyć. Czekaj, to jest no, dobra absolutnie. rozmowa. Przez, pamiętam takie okresy w życiu, że przez cały rok tak żyłem no. po prostu. Ja na przykład chodziłem wtedy jakieś na etatową pracę, miałem, nic nie robiłem kompletnie. Nawet nie myślałem o Bogu, żeby czy on coś chce, czy on nie chce, bo jakoś tak się stało, że przejąłem sobie kontrolę nad tym życiem i mi było bardzo dobrze i nie, się nie zastanawiałem. Pamiętam po tym roku, gdzieś na jakieś spotkanie poszedłem i się czułem jakbym się obudził z jakiegoś rocznego snu nagle. No i nie unikniesz chyba tego. No, niektórzy unikają, nie wiem, ja nie unikam, ale to nie ma znaczenia jakiegoś, że ja muszę dojrzeć dopiero do takiego momentu, kiedy już nie będę w stanie wracać, że już nie będę wracać do tej samej kontroli swojej. No tak, tylko że ty masz jeden plus, którego ja nie mam, wiesz? Ty Jaki jesteś jenny. przekonany o tym, że ty już jesteś tak utwierdzony w tej wierze, że gdybyś dzisiaj miał dać życie za jutro, to pewnie byś to zrobił, prawda? No, ja nie wiem, ja się wolę nie czekać, aż się przekonam, bo to stresujące i w ogóle. No, ja... no ale, ale nie właśnie, jestem przekonany tak, ale i patrz, mogę, bo... mogę sobie dać rękę uciąć, żebyś tak zrobił. No, ale a, ja jestem przekonany. Ja, nie wiem. ja jestem przekonany, dlatego, że już przeżyłem tyle doświadczeń. No, ja... no właśnie, chcę być w 100% pewny. Ale bo nie, bo nie możesz przeżyć tak zasadzie... doświadczeń, póki się nie zdeklarujesz. No to ja się zdekaruję. Ale mój, że się wiesz, nie zdeklarujesz, no, póki nie przebi, nie, prze, nie będziesz miał no, doświadczeń. Nie wiem właśnie, jak to zrobić, no, nie się podłożyć, no. jak toś, muszę pokombinować. Na tym tak, polega. się z nim, wiesz, to też był kiedyś człowiek, nie? Dogaduj się. No. To, ale to czekaj, bo to właśnie na tym polega ta kwintesencja tego, że to jest wiara. Na tym polega wiara, że to jest ryzyko. No tak jak biznes, no nie wiesz, czy ci wyjdzie. To jest tak, jak z zakładaniem biznesu. No, czy masz. Kiedy, jak możesz czekać na rozpoczęcie biznesu? Do momentu, kiedy no będziesz ma, no, pewny pewny, że się w uda. No jest nigdy fajnie, się. Ale bo trzy miesiące możesz walić, robić biznes, a dopiero potem zakładasz działalność. Wiesz o tym, bo tam Wie, mówisz ciągle Anglii, co, co. słyszałem. pewnie kombinujesz jak założyć. No tam, tam jest fajny przepis, jak byłem w Anglii. jest, ale biznes dalej nie wiesz, czy ci wyjdzie, czy nie. Weźmiesz kredyt no pewnie, z banku i Ale wiesz, i... ale, ale zobacz, jakie jak tam, jak tam jest zupełnie inne powierzchnię. Tutaj to ja musiałem, wiesz, czekaj dwa tygodnie i mi w ogóle dokumenty przyszły. Nie, ja wiem, to nawet mi nie mów. No. A tam jak się spółkę z ten e, limited otwiera łatwo też. Kurde. A pomyśl jeszcze na Cyprę wiesz? Nie, jak to za mogę... drogo jest poza tym tam. No nie jest za coś... drogo. No nie, no jest trochę drogo jednak założyć tam coś. W jest No ale nie... jeśli masz tam kogoś, to nie jest tak drogo, wiesz? No nie mam nikogo. No, a ja akurat mam, mam, to jak chcesz, to mogę, mogę ci tam podpowiedzieć e? coś. Nie, czy ja wiem. Masz, naprawdę fajne są przepisy na Cyprze. No, wiem. Po, poczytaj sobie, a potem, potem się zastanów i ewentualnie daj znać. No to fajne. Można Polecam nie. słuchaczom Cypr. Fajne. <laughs> Do, że może Cypr będzie. Dobra, okej. Okay to... No widzisz, to z Cypru, to też jakoś dobrze brzmi, no. Może będzie będziemy, z Księżyca no, też tak mogę Internet no, to no, internet. Dobra, okej, okay. patrz, ludzie siedzą i słuchałem do pierwszej, widocznie też wciągnęło I ciekawe, co sobie myślą teraz i kombinują Nie wiem, wolę tych komentarzy nie czytać wiesz, jak nie czytam, bo tam zrobię jakieś pierdoły są no. A nie zawsze właśnie, to było fajne w nocach na odwyku Ale ja się muszę przebijać bardziej... przez to wszystko, poza tym wiem, na nie. poziomie nie. byli Boję się teraz bojaga dalgów, dobrze, że jestem anonimowy chociaż już wiedzą jak mam na imię, skąd Super. jestem ale nie. nie wiedzą no, ale skąd I wiedzą no, gdzie to... mi znaleźć w poniedziałek rano o siódmej na Cyprze tak. A jeszcze powiem tak a propos Dobra, tego gościa. To tego, no. No. Jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Gość jest spoko, bo w Parku Chorzowskim otworzy sobie restaurację. On ogólnie ma biznes, otworzy sobie restaurację, która się nazywa Wioska Rybacka. Pewnie z czymś się to kojarzy, nie? Ja coś słyszałem, no. No i facet ma taki swój kuterek. Na wyspie w Parku Chorzowskim, to jest taki jeden z największych parków tutaj na Śląsku. No. I powiem ci, że no, prowadzi ten biznes w sumie dla Boga, nie? Ten cały biznes jest podporządkowany Bogu. Wiesz, niby ma restaurację, czek jest tego kapuchę, no. ale jednocześnie nazywa się to wioska rybacka i no, robi tam różne spotkania, wiesz, za free. No właśnie, widzisz, no szuka Boga najpierw, nie? a potem robi biznes. Szef. Super, więc no, zazdroszczę mu. Jest a co ty? No, czekać... Przestań zazdrościć ludziom, tylko weź i zacznij sam. No. Zresztą jest taki bez sensu, że zamiast wziąć, powiedzieć głośno, si si siąść sobie na tyłku, powiedzieć głośno, od teraz nie należy do siebie, należy do Jezusa. I dalej rób, co chcesz ze mną. I na tym polega cały problem. No, żeby to powiedzieć głośno... No, no, i... no właśnie, bo ja już szukam i teraz się boję, że, że jak to zrobię, no to, co się się stanie? Mnie, to już w ogóle już nie będę szukał. I I jak tak, tak boję, zrobisz, to nie się nie trzymaj nie. i nie zastanawiaj się, czy się cofać, czy nie, tylko mówisz, że nie cofnę się. Kładę wszystko na jedną kartę, no i już. I nie cofa, nie ma cofania się, koniec. No albo uwierzysz w to, że, że on jest w stanie kierować twoim życiem, albo nie. No to, to możesz poczekać, aż uwierzysz, nie? Jak nie wierzysz, to nie ma sensu. To no, to chyba tak trzeba zrobić. No to dobra. Będę, będę, będę myślał nad tym, wiesz, dałeś mi teraz kolejny temat do myślenia. <laughs> Myślisz no. tyle, zanim coś zrobisz, że ja, no dobra. No, no tak, tak, tak to już jest, no. no, lubię mieć kontrolę, widzisz, a tutaj muszę się i wyzbyć całkowicie. No, no zrozumme, to, jest... to jest ważna decyzja, to tak się mówiła. Ja dobrze no. rozumiem, wiesz, to lepiej niż ktokolwiek chyba, no. Dobrze bo dobrze tak, rozumiem. wiesz, że jak się patrzy na to z logicznego punktu widzenia, to to mogę jest bez sobie sensu, tak. Wydaje się bez tak, sensu. Tak, ja wiem, że to jest bez sensu, to jest dla mnie absurd w ogóle to, co ja robię. No. Ja sobie zdaję z tego świetnie sprawę, sprawy, bo za, załóżmy, że że Jezus jest, nie? No. Zakładamy. No. Zakładamy, że Jezus jest i, i oddaje mu teraz swoje życie. No to on na nie wpływa. Ewentualnie go nie ma, ale mi się wydaje, że on na nie wpływa, nie? Można tak Nie, powiedzieć. nie, to by od razu byś zobaczył tak, różnicę. Tak? Nie, nie, to. Nie, nie, bo to byś widział, że wciskasz kit. No ja myślę, każdy rozsądny człowiek, w miarę, to nie jest jakiś tam fanetycznie zakochany, czy tam. Wiesz, tacy co znaczy, tak ja nie się jestem, nawiedzą. Wiesz? Ja też nie jestem. Jestem bardzo trzeźwo myślący. Tak, żebym od razu zauważył, że to ściema i że sobie coś wymawiam, ale. Bez jaj. To też są takie zbiegi okoliczności i takie rzeczy się działy, że. Nie da się. Musiałbym sobie wmawiać na siłę, że Boga nie ma w tym momencie. Musiałbym wy wywalić sobie z połowę pamięci przez ostatnich 15 lat z głowy w ogóle, wymazać, udawać, że czegoś nie było, żeby móc powiedzieć, że. Że nie było Boga, no bez jaj, no nie da się. Co chwilę dobra. były zbiegi okoliczności. Dobra. A to okej. ja mam, wiesz, z fajnie, fajnie, bo mam więcej czasu, no. No. ty mnie w 2008, miałeś 31, to teraz masz 34, tak? Trzy jeszcze. Trzy, trzy. Trochę jeszcze. Jeszcze trzy. trzy. No to dobra, to ja mam jeszcze, wiesz, 10 trzy. lat zapasu. Się... <laughs> masz, że chcesz czasu, póki nie umrzesz, tylko <laughs> będzie jak to jutro nastąpi. Nie, ja po Dobra, prostu Martin, im... wielkie, wielkie dzięki za rozmowę, bo wiesz, no, ja mógłbym to, gadać, no, to, no, tylko ja przypuszczam, że ty też coś musisz robić, nie? Nie, bo to są nas nadwykłe. Nie, chodzi o to, że ja za chwilę usnę na antenie, bo jestem zmęczony strasznie dzisiaj. Po to nie co będę cię usnę, zanudzał, ja... tylko wiesz, dzwonimy się jakoś normalnie o normalnej porze. No, Jakbyś dobra. mi dał znać wcześniej, żebym ja cię jakoś tam nie nękał, Jakbyś mi tak. wysłał sms to ja bym Cię ewentualnie odpisał, czy mogę rozmawiać, czy nie i, i bym sobie zadzwonił do ciebie. pewnie, A że tak. jak masz w ogóle telefon z Orange'a, to byłby w ogóle super nie, nie masz. masz. Nie, ale z Skypa mam super, jakby. Ze skypa wiesz. Zadzwoncie bo ja mógł za darmo całkowicie rozmawiać, ci... wiesz? No. no dobra, a jakbyś był w Warszawie, to po prostu daj znać, lepiej, przyjść na żywo pogadać. O. Już teraz w Warszawie jesteś. Ja mam no. brata w Warszawie, on na chacie jest, wiesz ten. No to wiesz, to jakby coś, to ten. Co tam na wieżu niego przenosuję? To ten. się Widzisz, obowiem. no bo mnie rodzina jest nie wiesz, trochę. Trochę dziwna, nie? No, z rodzinami to trzeba. Prac, prac nie. na chacie, wiesz, a ja tutaj całkowity praktycznie ateista do tej pory. No, ha, no wiesz. Nie, z rodzinami to w ogóle zawsze jest trudno. Najtrudniej bo. Dzięki, Dobra, naprawdę odwalasz okay. kawał dobrej roboty. Dzięki, i ja nie jak najlepiej. Powiedz mi ty, te ostatnie pytanie. A tak, co z tej beczki, ty w ogóle gdzieś jeszcze pracujesz? czy? E, bo tak masz tę widzę, i utrzymujesz się teraz tylko za odwyku, bo tak parę tam w nowym odcinku słyszałem, tylko wiesz, że no. no, ja tak skacza sobie z 2008 a 2010. Z tacy. Tacy. I książki sprzedaję, ale to na razie to słabo idzie jeszcze, bo się dopiero zaczęło i rozruchowo. Chciałem widzieć, wiesz, no. bo tam w 2008 roku to I jeszcze tak nie, nie, nie za dużo mówisz o tej tacy, a, a jestem ciekaw właśnie, czy już całkowicie <grym> przerzuciłeś się tylko na odwyk, okej, okay, no, dobra, to wie, co mam robić? No. Przerzucać się na odwyk? No to Znaczyna, ten, nie, ale no jest... to już rozumiem, no. Ale, dobra. ale muszę przyznać, że praca na etat jednak daje takie poczucie bezpieczeństwa, spokoju czy coś, nawet na umowę o Aha, dzieło, tak jak miałem. że ty wiem. Niż na przykład takie etat? gadanie, nie, że coś robisz i, i nigdy nie wiesz, czy w ogóle będziesz mieć, czy nie będziesz mieć. No. Zawsze to jest. Ja nie czas wiem, czas to jest, jest fajniejsze, wiesz? To jest w ogóle zawsze fajniejsze, tylko jest trudniejsze jest takie wymaga odwagi większej. Bo... Ja bardzo często mówię, z... jak ja bym chciał sobie pójść na etat teraz. Na skurde. etat, A. Nie odpocząć, A. rozumiesz? No na etacie to się odpoczywa, fakt. No. Ale kurde, co to za życie jest? To jest w ogóle tak, tak jakbyś, przez, jakbyś nie żył w ogóle na etacie. jest. Tak byś spał cały czas. No nie, jest wiesz, bo to na tak przychodnie, ale... czyli nie, wiesz, no tak. przychodziłeś na ósmą, sikałeś wtedy kiedy ci pozwolili, ja wtedy <laughs> kiedy ci pozwolili, no i na etacie jest to samo, wiesz, nie więc nie tak zachowują tych parobków. No w sumie tak, ale to po Boże prostu To się... są niewolnicy za pieniądze, nie? I to jest takie smutne. No i każdemu polecam, żeby no jednak wziął odpowiedzialność sam za siebie. To nie jest takie znowu straszne, nie? No, teraz no Nigdy ty się ten sposób, bo tak innych... często ludzie mówią, że e, będę pracował na etacie, po godzinach będę robił swój biznes i jak już ten biznes mój własny zacznie czynę się jakąś na kasę, to się zwolnię. To tak no. nie działa. To wam też mówię od no, razu. Powiesz próbowa. teraz im, a potem ktoś ci odpowie, że ja muszę pomyśleć się zastanowić. daj mi do myślenia będę się zastanawiał. To widzisz, nie chodzi o to, żeby się tylko weź i zrób, a nie no, no ja zrobię, obiecuję. Kiedyś na pewno tak będzie. Kiedyś będzie. Dobra, zobaczymy. Tylko to nie może być pusta deklaracja. No takie jest moje zdanie i będę się go trzymał. No więc... ja nie wiem, czy to No do może... zobaczenia kiedyś. No. Myślisz, że to jest w ogóle możliwe, powiedzieć to jako pustą deklarację? Jeżeli wiesz, co mówisz. Znaczy, jeżeli wiesz, że nie jesteś tak narąbany, że nie wiesz, co mówisz, nie? No to, to nie o takim mówimy. Ale czy da się tak powiedzieć i żeby to w ogóle była pusta deklaracja? Jeżeli już powiesz, to już nie jest pusta deklaracja. Znaczy, bo inaczej czy mogłeś złożyć podpis pod umową kredytową, która by, który by nie był ważny? On jest ważny no z tak, samego powodu, że... Jezus w przeciwieństwie do banku Jezus nie przypomni się i się nie upomni, nie? O tą kasę. Wyrozumiały o bank ta... jest, rozumie ludzi. No, no właśnie, tacy... ja bym wolał, wiesz, czasami, żeby był taki jak banki, żeby mi kopnął w dupę, żeby... Czasem kopnie. Tam... No, no to wolałbym, wolałbym, wiesz, czasami tak, bo po prostu nie, wolałbyś, nie, chcę, nie, nie, chcę, jak... nie chcę, nie chcę, nie chcę żeby, żeby, nie chcę go rozczarować. Nie, ]ło. stary, jak Bóg kopie w dupę, to ja wolę być wszędzie. Ja wolę być w pierdlu, żeby mnie powiesili, niż wpaść w ręce Boga. Ja już widziałem, jak to wygląda. Tak? Co po prostu... A za coś konkretnego dostał te kopy ten człowiek? Ja dostałem. Nie, dostaję wtedy, no. jak nie dał się do mnie dotrafić po ludzku, po... mówiąc. Po prostu tak nie chcę czegoś usłyszeć, że Bóg mówi, zaczyna zacznę dawać kopy. No, ja na tyle miałem rozumu, żeby nie czekać na te gorsze kopy, ale po prostu widzieć to, że Bóg potrafi tak ci ustawić okoliczności, że choćbyś się zesrał, to nie możesz nic zrobić. Nic, to jest tak, obezwładniacie, po prostu cię obezwładnia ta sytuacja, że, że tak byś walczył z całym wszechświatem jednocześnie, że nic nie jesteś w stanie zrobić. I się wtedy poddaje, jeżeli no, co coś złożyć. zrobimy robisz? inaczej. Ja no. żaden kłopot. Ja sobie wsiądę w auto, przyjedę do Warszawy jakoś tam zajmę. Jak bóg? mi pozwolisz, to przyjadę. to co wiesz, cię mam pozwolić? To nie moje miasto, przyjeżdżaj, pewnie. Ty z Krakowa jesteś, nie? Z Warszawy. Znaczy z mieszkam Warszawa. w Warszawie. No. Aha, bądź w Krakowie. Było. No bo jestem na etapie, jak Bóg dał ci mieszkanie w Krakowie. No, A, <laughs> tak... no było. Ale ja, no. ja, to była jedna z takich sytuacji, właśnie, że że. Ja ci nie będę cały czas robił retrospekcję, wiesz, tylko ja pochłaniam te odwyki, więc ja ci Dobra. szybko dogonię tam do 2010 roku. po co ja będę słuchał na siłowni na przykład. <laughs> Nowe są ciągle i nocy na odwyku. No ale wiesz, to za rzadko, ja potrzebuję jeden dzień. A, nim. to nie wiem. To jeszcze polecam takie radiokontestacje jakby coś... Nie, jak należy, no to mi starcza, wiesz, a potem będę szukał dalej. Dobra, to, to okay. Dobra. Dzięki, dzięki do, wielkie. To do spotkania kiedyś no i tam. No pozdrawiam jest. wszystkich, no i tyle, nie? Dawaj, Do spotkania. Jeszcze. Dobra. Na razie. Hej. Cześć, Hubert. To był Hubert, powiem, że był. No, tośmy sobie pogadać. w fajna była ta rozmowa. W sumie miałem nadzieję, że będą właśnie takie prywatne rozmowy, czasami w nocach na odwyku, bo no, po to one były też, nie? Żeby sobie pogadać o Biblii, a też pogadać osobiście, co kto sobie myśli, no, bo ja wiecie, są różne sposoby na życie, ale i tak, ostatecznie każdy wybiera sobie tam swój, ale mi zawsze chodziło o to, żeby każdy mógł poznać różne sposoby na życie. Yy, I żeby poznać, no ktoś musi powiedzieć na przykład, albo gdzieś trzeba usłyszeć. I, I potem sobie człowiek dopiero może wybrać. Ja wierzę w wolny wybór i w to, że yy, prawda się jakby sama obroni, byleby dać możliwość. Czyli inaczej mówiąc, wierzę, że w to, że nie wiem, jak to ładnie powiedzieć... Nie, wierzę w wolny wybór już. A żeby mieć wolny wybór, to trzeba mówić. Gadać ze sobą. Wszyscy. Ze wszystkimi. Wszystkie możliwe religie. Sposoby na życie. Mylić się i błędy robić. DJR dzwoni. O, na koniec. Chyba już całkiem. Cześć DJR. O ja, jaki masz rysunek. Co, brzydki? Fajny. Co to jest? Osioł? No, taka karykatura. Osioł w okularach. Fajny. Mhm. Mm no. Ja nie dzwonię do ciebie, dzwonię do Huberta. Dobra, ale on już to musisz mówić do niego monologowo. No, no, no wiem, wiem. Hubert, ty się, ty się chłopaku, nie, nie grzeb w tym, w czym jesteś, tylko się decyduj na Chrystusa po prostu, bo ja z tego co słuchałem ciebie mam tylko jeden wniosek. Ty się chcesz oddać Chrystusowi chyba w trochę. W trochę w zły sposób. Bo jak się oddajesz Chrystusowi, to, to jest to, co powiedział Martin. To dalej chodzi o wolność. Chrystus nie zrobi z ciebie niewolnika. Chrystus nie, nie zacznie kierować twoim życiem w sposób dosłowny, czyli nie zacznie ci odpowiadać na pytania na przykład, czy jutro kurs akcji będzie na tyle korzystny, że powinienem dzisiaj zrobić taką czy inną inwestycję. Nie. Na ogół nie. On... Taka kula odpowiada, ale ja bym jej nie słuchał, bo to głupia zabawka. Wiesz? Chrystus odpowiada na inne pytania. E, powiedzmy, że e, jeżeli, jeżeli chcesz zapytać Chrystusa o biznes, to nie pytaj się go, czy e, ta inwestycja jest na tyle dobra, że ty na niej zarobisz, tylko czy ta inwestycja jest na tyle dobra, że przyniesie ona dobroć dla ludzi, że, że będzie z korzyścią dla, dla kogoś tam, że, że przyniesie dobro a nie przyniesie zła, w takim sensie być może moralnym bardziej. Chrystus to też nie jest to, co tam wielokrotnie ja mówiłem i to jest bardzo znane, nie jest automatem na napoje, gdzie wrzucasz dwa złote i masz to, co chcesz. O, dobre porównanie. Jak wchodzisz, jak wchodzisz do ciemnego pokoju, ja się tutaj nie zgodzę do końca z Martinem, to nie jest tak, że wejście do wiary i powiedzenie Jezus jest moim Panem, jest wejściem do ciemnego pokoju i nie robienie dalej nic. Nie, Chrystus potrzebuje wiernych i, i mądrych wyznawców. Mądrych, używających mózgu, więc wejście no, w wiarę nie polega na, na pozbyciu się decydowania. Jak wejdziesz do tego ciemnego pokoju, w którym musisz się odnaleźć, to Chrystus zachęca ci do tego, żebyś szukał włącznika światła czy szukał latarki. No, no On... ale ja nie o tym mówiłem. Wtedy nie o to mi chodziło ale pewnie źle się, wy. to później powiem no. Chrystus, Chrystus jego rola w tym ciemnym pokoju dla ciebie nie jest taka, że on cię złapie za rękę i ci wetknie twój palec we włącznik światła ale on, gdy ty zdecydujesz się postawić krok w stronę tego włącznika on zabierze wszystko być może z spod twoich stóp, tak żebyś się nie przewrócił bo on o ciebie dba następna rzecz to ty się boisz, że go zawiedziesz bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie. Nie ma takiej rzeczy na świecie, którą zrobiłbyś na tyle źle, żeby on z ciebie zrezygnował. No to fakt. Żeby on przestał o ciebie walczyć. Yy, możesz w dążeniu do Chrystusa napuć mu w twarz, a on i tak powie ci, że cię kocha, więc nie przejmuj się chłopie, tylko powiedz, że tak jest. Ja wiem, że to jest ciężkie, bo kiedyś miałem sam taki yy, przypadek, w, w, ze mną tak się działo, że Pewien ksiądz kiedyś poprosił mnie, żebym powiedział, że Jezus jest moim Panem. E, mi to zajęło 45 minut. Płakałem jak dziecko, bo ja ogólnie wtedy byłem uznawany za bardzo wierzącego i w ogóle i e, ewangelizacja i to wszystko, tylko, że tak naprawdę gdzieś się w tym zgubiłem i chyba zacząłem bardziej dbać o siebie niż o Chrystusa. I w pewnym momencie zauważyłem, że tego Chrystusa nie ma gdzieś przy mnie, że, że to znaczy, że ja nie pozwalam mu do siebie dojść. No i na prośbę jak, jak ten ksiądz powiedział mi, powiedz, że jest twoim panem, naprawdę zajęło mi to 45 minut. I złożenie e, takiej pustej deklaracji e, oczywiście jest możliwe, tylko że jeżeli masz podejście w, takie w sobie i, i taką decyzję, że chcesz powiedzieć to naprawdę, to nie wypowiesz tych słów od tak sobie. No o to mi chodzi. Bo będziesz wiedział, jaka jest ich waga. Dokładnie. W związku z tym, chłopie, decyduj się na to i jak tylko te słowa przejdą ci przez gardło, Chrystus będzie dla Ciebie sterem i okrętem, ale nie wyzbywaj się swojego myślenia. Tyle chciałem powiedzieć i dziękuję słusznie, bardzo. Słusznie, dzięki wielkie. No, to był DJ i bardzo dobrze mówił. Rzeczywiście to, nie wiem, a pewnie to źle powiedziałem, bo późno, ale faktycznie oddanie siebie temu Jezusowi wcale nie oznacza zaprzestanie myślenia. Chociaż dużo ludzi rzeczywiście ma takie... Ja mam takie wrażenie, że ludzie, jak zaczęli być chrześcijanami, to zrezygnowali z mózgów. Co to nonsens jest? Przecież od zawsze mówię właśnie, że należy myśleć im więcej tym lepiej. Bóg to nie jest jakiś wróg rozumu. Co to w ogóle za podejście by było? Nie, ale jeżeli chodzi o to wchodzenie do ciemnego pokoju, to mi chodzi o to, że nie pozna się Jezusa, póki się nie zdeklaruje, że się go... Ale. Ewangelii Jana, jest taki fajny fragment, gdzie Bóg rozmawia się z Nikodemem, co też miał takie wątpliwości, I się go pytał ciągle, o co tam chodzi w tym wszystkim. Jezus podał określenie wtedy, że musicie się narodzić na nowo, powiedział. I to właśnie to ten moment, kiedy ja się, rozumiejąc wszystko, jakie konsekwencje są tego czynu, oddaję swoje całe życie temu Mesjaszowi właśnie, e ten moment właśnie tak wygląda jak narodzenie na nowo, dosłownie. Każdy, kto to przeżył, do, też potrafi to zrozumieć dokładnie i, i się przyznaje, że to jest właśnie narodzenie na nowo. Narodził się na nowo, jakby nowy człowiek się dzieje. Coś się tak zmienia i coś, coś zupełnie nowego powstaje, że ty się czujesz inaczej, jesteś inaczej, widzisz świat inaczej i przede wszystkim dochodzi do twojego życia ta obecność jakaś i ta obecność ciągle jest jest tak na wyciągnięcie ręki, że tylko od Ciebie zależy jak ona jest daleko, no i tyle powiem na ten temat jeszcze w każdym razie to porównanie z narodzeniem się na nowo to jest zaskakująco dokładne, ale znowu to jest trudne do zrozumienia, kiedy się samemu tego nie przeżyło, a przeżycie tego wymaga tylko właściwie podpisania tej umowy, że ja chcę należeć do Ciebie i przejmij moje życie i, ten. I ja tak zrobiłem i kurde, ale było, była jazda do tej pory jest ta jazda Faktycznie, to jest rzeczywiście, ja swoje życie liczę od tego momentu dopiero, bo wtedy, wtedy wcześniej było bez sensu, ja w ogóle nic nie pamiętam, co ja wcześniej robiłem. Nic ciekawego, nic sensownego. A od tego momentu, kurde, jakie jazdy były. No, ale ja mój każdy jest inny. Ja na przykład lubię strasznie, ja taki przygodowy człowiek jestem. Zawsze lubiłem książki przygodowe, lubiłem, że coś nowego się dzieje. A może dlatego, że się wychowałem w PRL-u i, i nie znosiłem już tej szarości. Ja chciałem tych przygód, żeby coś się działo. I jak był taki moment właśnie, że, że się miałem rzucić w nieznane, poznaję jakiegoś Boga teraz, którego uważam nagle, że ma być w moim życiu, a nie tylko w kościele, tylko ma naprawdę ingerować, sobie myślę, kurde, zobaczymy, a trudno. Postawię wszystko na jedną kartę, bo myślę, że warto, bo wiem, jaki on jest. Se wyczytałem z Biblii. Myślę że mieć takiego Boga, to jest lepsze niż wszystkie swoje plany życiowe. No i mu zamieniłem swoje wszystkie plany życiowe na takiego mieć Boga. I kurde, to jest lepsze, ten Bóg nie te plany, no bo on jest w stanie i takie plany zrobić większe, no kurde jak się wtedy, wtedy przecież nie miałem bladego pęcia, że kiedyś będę odwyk prowadził że sobie jakąś piosenkę machnę i mnie na YouTube gdzieś usłyszą, w ogóle YouTube nie bo w ogóle to jest wszystko niewyobrażalne co, co dalej było w moim życiu i było, no kurde, dobre, no tylko tak, jak jakbym ktoś mnie pytał o zdanie czy to warto, czy nie warto, to ja mówię warto, warto mówię, zdecydowanie mówię warto, bez żadnej wątpliwości mówię, że warto ale to takie moje zdanie. Każdy ma swoje życie. To sobie rób ta, co chce ta w swoim życiu, wybierajcie. Koniec będą. To były noce na odwykłacie fajne. E, na czacie mówi Polish Crumper. Lubię tego Nubusa jakiegoś. Kogo? Nie wiem. Lukas rymuje, że nie ma miejsca dla noworod noworodki. Się przez D pisze, ale dobrze. Wiem o co chodzi. El Elbin Elbin el 1. Mówi tylko, że Pan Bóg jest nieprzewidywalny. No? Fajnie, tak jak ja, też jestem nieprzewidywalny. Wiadomo, o czym będą noc na odwyku? No to co? Fajnie właśnie, nie? Na tym polega osoba, to nie jest komputer. Aczkolwiek Bóg jest ograniczony swoimi własnymi obietnicami. I to jest fajne. Znaczy, inaczej mówiąc, wiadomo, że zawsze dotrzyma słowa. Jak coś obiecał, to dotrzyma. To jest tym ograniczony swoim sobą, samym jest ograniczony. Co jest taki dosyć plus, no bo przynajmniej wiadomo, że nie, jak już coś powiedział, to już tyle możemy być pewni. A całej reszty nie można być pewnym. Nie mam bladego pojęcia, gdzie będę mieszkał na przykład za pół roku. Za cholerę nie wiem. Wiem, że może mi kazać wyjechać. Mogę wiedzieć, że Bóg chce, żebym wyjechał. Może. Może kazać, żebym został. Może. Wszystko może. Wszystko jest możliwe. To jest fantastyczne takie życie, że wszystko jest możliwe. Nie? Dobra, to mój... o. Marek dzwoni jeszcze raz. O. Na koniec. Cześć. Tak się ładnie udało. Ale szybko już. Nie, ba Bardzo mi się podobała ta dyskusja, powiem Ci. No. tego, tylko że ja się nie zgodzę z tym ciemnym pokojem. Trochę. Czemu? Dlatego, że Bóg daje tyle... Yy... To nie jest ciemny pokój. To, jest no to nie jest. Bardzo... Ale to chodzi o to, że widzisz ciemność przed sobą i masz zrobić krok w tą ciemność i jak wchodzisz, to dopiero zobaczysz, co tam jest. O to mi chodziło. No nie, bo ty wiesz... Nie wiesz wcześniej. Nie, nie wiesz, wiesz, jak to będzie działać, nie wiesz, jak to no. ten, ale wiesz, co cię czeka, masz już pewne obietnice, masz pewną wiedzę odnośnie tego. No ale ileż tam wiesz, no, no ile może wiedzieć człowiek, który Boga nie znał, nagle go spotyka i ma z nim żyć. No nie, nie, wiesz, no poznasz wszystko dopiero. Nie no, poznasz, jak to dokładnie działa, ale wiesz, no przecież to nie jest tak. Wiesz, jak, jak to jest? To jest tak, to jest tak, jakby wyjść, yy, ożenić się z kobietą, którą ktoś dla ciebie wybrał, a w życiu jej nie widziałaś i masz z nią spędzić resztę życia. To jest mniej więcej taki efekt. Nie. I wiesz, nie, że będzie dobra, tak, jakby ale... Się, musiałbyś ją, zo... ją zobaczył. Nie, nie, nie widziałbyś jej wcześniej. Za szyby. Zobaczyłbyś, uśmiechnęłaby się i teraz... Ale on nie, za... nie widział za szyby nawet. On nie słyszał nic. Nie może powiedzieć, czy słyszał coś od Boga, nie? No jak to? A pismo Święte? Biblia? No to, to tyle wie, tak. To prawda, prawda. No dobra, to prawda jest. Ale no tak, to jest jakaś tam wiedza o niej, ale poznać osobiście no, pewnie... Boga to jeszcze nie to samo, co przeczytać Biblię. No nie, ale to właśnie to jest to poznanie osobiście, więc my tak oglądamy sobie to, co Bóg dla nas ma właśnie przez jakąś tam szybę, przez wystawie jakiejś. Bóg no. mówi wejdź, proszę bardzo, to jest dla ciebie, ale musisz wejść. No więc dobra, to nie jest tak, będziemy w ciemno to... całkowicie. Może i, dobro, i lepsze porównanie z Szybą. No dobra, no każdy ma trochę inaczej, wiesz, jedni więcej znałem Boga drudzy mniej. Są tacy, co mało co wiedząc o nim się deklarują. Czytam tą to... książkę o tej kobiecie, co w Pakistanie mieszkała. Ale o, słyszałem, że przeczytałeś O Mormona. Żona Matkona. Jeszcze nie, ale przeczytałem o tej w Pakistanie. Tak, to, to Becia powiedziała, że przeczytałeś. Bo Beci się myli często. Przeczytałem o tej w Pakistanie i tam była tak. sytuacja kobiety, która y, no, była tradycy, tr rodzina z tradycjami muzułmańskimi od pokoleń, od 400 lat. I w otoczeniu 100%, y, znaczy w ogóle w otoczeniu takim, gdzie... Y, no właściwie nawracanie się na chrześcijaństwo karano śmiercią. Tam jest ten honorowy taki kodeks, który każe nawet i zabić kogoś, jak przestaje być muzułmaninem. I ona tak szukała Boga jakiegoś osobistego, desperacko i trafiła gdzieś tam po drodze na Biblię i nic prawie nie wiedząc o Jezusie, ani o tym, no, o tym Jezusie z Biblii, zadeklarowała się, że chce Go poznać. No i naprawdę mało co wiedząc, i, z, i on mówił do niej, wyraźnie znowu mówi, wiedziała, że coś mówi. Czuła to takie... No, takie właśnie przekonanie, że wiedziała, kiedy Bóg coś mówi. Taki czuła wtedy spokój, taki, że to Bóg mówi. No, mniejsza z tym. W każdym razie to jest przykład na to, że i, i tak jest, że ludzie się deklarują, że chcą tego Jezusa, którego z Biblii znają, bo wiedzą, jaki był z Biblii. Trochę tam w akmarzacji wiedzą o nim, ale nie, nie poznają go osobiście, dopiero później go poznają. Nie, zgadzam się. Osobiste no. poznanie jest dopiero w momencie, kiedy się zdeklarujesz, tak? Chcę iść za tobą, ale... Jednak Jezus nie zostawia nas tak samych sobie, tylko nam daje dużo informacji. Ja jestem taki, no racja, ja chcę, chcę ci dać to, ale no masz rację. cały czas mówi, to stoją u drzwi i kołacze, prawda? Czyli no. cały czas no próbuje się do nas dostać. Czy ten fragment o kołataniu to akurat był do wierzących, co ciekawe, a nie, nie do wszystkich. No ale wszystko jedno, i tak stoi i kołacze. No tak, no, ale bardzo można go właśnie też i do niewierzących, bo ja uważam, że też do niewierzących się on odnosi. Dobija się na pewno, więc pewnie no, zgadza się właśnie. No. On, on przecież próbuje się dostać tak naprawdę do każdego. No, do każdego się, mówi. Tak. I od nas zależy decyzja, czy my chcemy z nim, czy nie. Więc no. Zależy Dobra. tak od nas. Dobra, okej. Okay. To kończymy, bo ja zawsze teraz przysypiać. Już, już nie kojarzę trochę. Znaczy tak się wyłączam co jakiś czas i, i gubię to, co mówiłeś. Parę, parę słów mi wyleciało już. Dobra. Dobra. To jeszcze DJR na koniec ma coś do powiedzenia. To był Marek i... O, DJ, chodź, jeszcze zadzwoń, bo nie zdążyłem cię odebrać. I kończymy Noce na odwyku. Dzisiejsze były właśnie takie nocowate Noce na odwyku, gdzie sobie można pogadać o czymś prywatnie. Cześć DJR! Na koniec dzisiaj będziesz ostatni ja tylko do ciemnego pokoju. Jak to się nie podoba, to ja, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że każdy może w każdej chwili znaleźć się w ciemnym pokoju wiary. Nie, niezależnie od tego, jak bardzo jest wierzący, czy jak bardzo chce spotkać się z Chrystusem po raz pierwszy. Doskonałym dowodem na to jest święty Piotr, który zachwycony Chrystusem i, Zachwycony tym, co Chrystus zrobił, e, zdecydował się wyjść z łodzi i też chodzić po wodzie, i w pewnym momencie przestał po niej chodzić i zaczął się topić. Okay. To jest ciemny pokój wiary. To jest dokładnie ten moment, kiedy wiesz, że Chrystus ma dla ciebie, to tak jak ten Hubert czy jak tam on miał na imię. On wie, że e, będąc zafascynowany tam Twoim świadectwem, Martin, że w kościele można mówić językami, że w kościele jest Duch Święty, że mógł że tak wspaniale potrafi prowadzić przez, życia, że, przez życie, że tak naprawdę dzieją się cuda. No. On jest jak ten Piotr, który wie, że, że Pan Jezus tak wiele potrafi. I, a mimo wszystko w pewnym momencie następuje zwątpienie, czy, czy, czy jest Może pewna nie. wiedza o tym, co, co, co być dalej, jak to zadziała. I właśnie to jest ten ciemny pokój. Hubert jest w takim miejscu, w którym wie, że jeżeli je przejdzie, to będzie wspaniale. Ale musi zrobić ten pierwszy krok. To jest ta ciemność. To nie może. jest ciemność taka, tak, no dosłownie, nie, że tam ciemny pokój, ale. No, i to, że jest, moje porównanie nie, wyszło... Jest olbrzymia niewiadoma, nie? No jest niewiadoma, tak, to prawda. No. A, tak. a taka niewiadoma może się zdarzyć każdemu, obojętnie czy jest się od 10 lat wspaniałym chrześcijaninem głoszącym i uzdrawiającym nawet, czyli jest się dopiero na początku drogi. To prawda, nie można być zbyt pewnym siebie, bo, bo właśnie Bóg łatwo udowodni każdemu, że potrafi go postawić w okolicznościach, które będą ponad jego siły. No, ale to, to nie po to, żeby kogoś udupić, że tak powiem, Bóg robi, tylko po to, żeby człowiek nie miał o sobie aż takiego mniemania większego niż, niż ma tak naprawdę, niż jest potrzebne. Bo my nie I, właśnie dlatego, I właśnie nimi. dlatego nawracać się, moim zdaniem przynajmniej, nawracać się trzeba nieraz w życiu i od tego momentu. Być może można od pierwszego nawrócenia liczyć swoje nowe życie chrześcijańskie. Może to jest dobry pomysł. No ja tak miałem. Ale to moim, to moim to... zdaniem moim zdaniem nawracać to się trzeba codziennie, a nawet w każdej minucie. No, Dlaczego? No. Dlatego, że e, jeżeli jesteś chrześcijaninem i chcesz e, być i żyć jako chrześcijanin, to w każdej chwili musisz podejmować decyzję. Każda, no na każda razie, decyzja tak. jest nawró kolejnym nawróceniem do Chrystusa, No Nie bym tak nie ponieważ... powiedział, bo no wiesz, to jest tak, jakby powiedzieć, że musisz się żenić każdego dnia. No, no Nie, no raz się bierzesz ślub, jakby i od tego momentu już dalej żyjesz i męczysz się i ciągle musisz się starać, tak. Ale ten tak, jeden moment, że, kiedy się stajesz... Tylko, że Martin, w pewnym, jeżeli znaczy. Ja jestem, no jest ja, ja jestem mężem, nim, więc powiem, powiem tak. Jeżeli no. chodzi o małżeństwo, to, to wcale nie jest tak, że moja żona jest moją żoną, bo podpisaliśmy ma, papierek i, i jesteśmy małżeństwem na papierze. Nie, no, no nie o to mi, moja żona nie jest, to jest to moją żoną, dlatego że codziennie rano się budzę i mówię jej, że ją kocham i że chcę, żeby była moją żoną. To prawda. Codziennie ale... od nowa. Tak, ale kiedyś, tak zaczął zacząłeś, być, kiedyś zacząłeś być, z nie... zaczęła być twoją żoną od tego momentu już dalej jest to, jest to codzienne nie? bycie żoną i mężem ale mi tylko ale chodzi każdym... o to, że jest gdzieś początek o. ale wiesz, no jest początek jest tylko, początek. w każdej chwili może to być przerwane nie? może tak, tu masz rację ja, ona może przestać być moją żoną ja mogę przestać być chrześcijaninem a to działa no. w dwie strony bo w każdej chwili jeżeli ja, ja powiem mojej żonie, że wiesz co dzisiaj nie chcę być twoim mężem nie ona rozumiem. mi powie, dobrze, to ja dzisiaj nie jestem twoją żoną, chociaż chcę chociaż tego pragnę jest jesteś moją miłością, to dzisiaj nie jestem twoją żoną, bo ty mnie nie chcesz. Chrystus, któremu mówisz raz w czasie nawrócenia jesteś moim panem mm. i, i rządź moim życiem, w momencie, gdy powiesz mu, że dzisiaj nie, wiesz co, dzisiaj po prostu umarła mi matka i jak mogłeś mi to zrobić, Chrystus ci powie, dobra, dzisiaj nie jestem twoim panem, chociaż cię kocham, chociaż chcę być twoim panem i czekam tu na ciebie, ale dzisiaj nie. No, wiem, Rozumiesz. pewnie, czy znaczy, no dlatego, to jest. No, wiadomo, że życie. No, że życie Chryst... nie kończy się na decyzji, o to nam chodzi tutaj obu, że nie kończy się cały proces na momencie, w momencie podjęcia jakiejś decyzji, tylko to jest dopiero początek i cały czas się żyje na bieżąco, zawsze, nie? Każdego dnia po kolei się dalej żyje i podejmuje decyzję, nie? O to chodzi. I bardzo, I bardzo się cieszę, że do tego doszliśmy, bo teraz mogę no. poruszyć jeszcze taki malutki wątek, który no kiedyś krótko, razem ja poruszyliśmy, to. a dotyczyło to zagadnienia językowego właściwie. Ja to uzgodniłem później z Bititerem, no. że tak naprawdę chodzi o język polski tutaj. No. Bo tak samo jak, jak teraz doszliśmy do tego uznania Jezusa za swojego Pana, że trzeba na, na to się decydować, a nie zdecydować raz, tak samo jest ze zbawieniem. Bo jesteśmy zbawieni, jeżeli podejmiemy decyzję, że chcemy być zbawieni. Jeżeli podejmiemy decyzję, że nie chcemy się dzisiaj nawrócić i dzisiaj nawrócenie nie jest dla nas, to zbawieni nie jesteśmy. Ja nie rozumiem teraz już kompletnie koncepcji. To dziwne się wydaje jakieś... Bo mówi się, bo mówi się o tym, że, że człowiek jest zbawiony nie przez uczynki, a przez wiarę, tak? No. Że jest zbawiony... Ja tutaj znalazłem takie pewne niedomówienie nie, nie, nie, nie, nie języka polskiego, ponieważ jest człowiek, gdy się zdecyduje na bycie przy Chrystusie i gdy powie Chrystusowi, jesteś moim Panem, to rzeczywiście jest zbawiony. Jeżeli w tym momencie umrze, to jest zbawiony. No, Natomiast tak. jeżeli, jeżeli nie będzie się na to decydował i nie będzie na to zbawienie wyrażał zgody, to to, to jest to to jest tak jakby powiedzieć i myślę, że byłoby to bardziej dla języka polskiego trafne sformułowanie człowiek jest zbawiany przez wiarę, nie jest zbawiony, tylko jest zbawiany w momencie, nie, ja kiedy tego chce kiedy wyraża na to zgodę jest, to nie jest tak, że ja dzisiaj mówię ja dzisiaj się nawracam, mówię z jest moim Panem, jest. jestem zbawiony nie? No to jest napisane, że będzie zbawiony, jak ktoś powie, że Jezu, jeżeli powiesz, że Jezus jest Panem i uwierzysz, to będziesz zbawiony, będziesz. Jest A dobra, to kiedy indziej, odwalu, bo nie, nie kontaktujesz. Nie, nie powiesz, że nie jest twoim Panem. Tak, jak zrezygnujesz, to zrezygnujesz, masz rację, no. ale to trzeba no zrezygnować. Właśnie. Ja myślę, że to jest no. świadome. No, widziałem w życiu ludzi, że ludzie odchodzili, bywały, widziałem takich ludzi, co przestawali chcieć, żeby Jezus był ich Panem i ja nie sądzę, żeby... Jezus w jakikolwiek sposób, kogokolwiek na siłę wtedy zbawiał. Nie da się tak zrobić. No właśnie, Ale właśnie. wtedy zawsze, zawsze się to działo świadomie. Nie mogą powiedzieć, że oni nie wiedzieli albo, że oni trochę chcieli, a trochę nie chcieli. To jest wyraźna zawsze decyzja, więc to trzeba mhm. zrezygnować już tak to działa. Dobra, ok, dzięki wielkie. DJ, ja powinieneś podcast zrobić swój też. Przydałaby się konkurencja dla odwyku albo różne style prowadzenia. O, też. Powinienem, ale nie wiem jak. Dobra, na razie. <głos> Dobra, cześć, na razie. E, no jak to, jak? No Program Odo City jest na przykład. To nie jest takie trudne. Trzeba nagrywać i e, wysyłać na serwer i robić plik RSS i coś tam jeszcze. Znaczy nie ma jakichś poradników, jak się robi podcasty. Gdzieś powinny być już chyba, ja nie wiem, bo ja zawsze miałem swoje tam rozwiązania, ale chyba są jakieś takie gotowe. No nie wiem, w każdym razie zachęcam w ogóle wszystkich do tego, żeby próbować robić swoje rzeczy, bo kto wie, co kiedyś komu się może udać i co ciekawego może wyjść z życiu. I możesz się nauczyć nowych rzeczy, możesz poznać nowych ludzi, więc na przykład robienie podcastów może być fajne. O, ktoś powiedział na czacie poznaj podcasting.pl jest dobre do tego. Dobrze, ja już kończę sobie. I to były noce na odwyku. Uwaga. Rzeczywiście, rzeczywiście jest strona www.poznajpodcasting.pl i tam możesz poznać podcasting.pl. Eee, dobra, dzisiaj była strasznie fajna audycja była. Eee, i rzeknę, że oby takich było więcej, bo, że sobie można pogadać, by w ogóle miało być o charytatywności. Pamiętajcie o dziecku do sponsorowania, strasznie mi się podoba ten pomysł, że będzie dziecko dziecko odwykowe, jakaś fajna dziewczynka ośmioletnia i będzie nam rysować kwiatki i pisać co było w szkole u niej i mam nadzieję, że szybko Mirek z Cambridge znajdzie ją. No, to może takąś brytyjską faktycznie, bo w brytyjskim internecie albo amerykańskim są takie rzeczy najwięcej. Dobrze, to ja bym jakoś zakończył jakąś fajną piosenką, ale nie wiem, czy mam fajną piosenkę na tę okoliczność, z dedykacją dla Huberta, co ciągle myśli, a, a nie chce robić. No, chce robić, chcę tylko myśleć woli. Naprawdę w sumie i dobrze. Jest przypowieść gdzieś w Biblii, o której Jezus mówił, ja ją często ludziom cytuję, e, co tak się nie wiedzą, co z sobą zrobić i czy coś robić z tym Bogiem, nie robić. On powiedział, że było sobie dwóch ludzi, e, jeden policzył, drugi nie policzył i ten, co zaczął budować, nie policzył to łutknął w połowie i było mu głupio. I potem została taka wieża, w Krakowie jest taka niedokończona właśnie, to taki przypadek z tej przypowieści, ona przypomina ludziom, żeby najpierw dobrze policzyć. Policzyć konkretnie, czy staćcie na to, czy inaczej mówiąc, czy naprawdę chcesz ze wszystkiego zrezygnować w życiu, czy jesteś gotowy zrezygnować, bo to nie znaczy, że musisz od razu natychmiast wszystko sprzedać, ale czy byłbyś gotowy, gdyby nagle Jezus tego od ciebie wymagał. Mniejsza z tym jak czy, nie wiem, list przyśle przypadkami, czy powie ci głos, czy z nieba usłyszysz, czy zadzwoni do ciebie Bóg, bo dzień dobry, jestem Bóg, dzwonię z numeru TPSA i chciałem ci powiedzieć, żebyś sprzedał wszystko i zostawił dom i wyjechał na Atlant... Al tą Alaskę, nie Atlantydę. Nieważne, to jest jego problem, jak on się z nami skontaktuje, on ma swoje sposoby, nieważne. Pytanie jest, czy ty jesteś, byłbyś gotowy wtedy to zrobić? No byłbyś gotowy, nie byłbyś... No, więc tutaj się za nikogo ja nie odpowiem, nie ma tak. Jak ktoś się w ogóle, ja nie lubię takich ludzi, co przychodzą do ciebie i mówią, tak, zdecyduj się, zdecyduj, tak, będziesz w stanie. A skąd ty wiesz, co on będzie w stanie? Dajże człowiekowi samemu się zdecydować, więc no, ja nie lubię, jak tak przychodzą i namawiają, namawiają, albo Z dużo takich jest też chrześcijan, co mówią, wystarczy przyjmij Jezusa do swojego serca i już. Powierze to nic nie znaczy. W Biblii nie ma takiego określenia przyjąć do swojego serca, co to w ogóle za określenie jest i co ono w ogóle znaczy. Ja nie wiem, co to znaczy. To ogólnie fajnie znaczy, ale brzmi tak fajnie, że to, o, to znaczy masz się rozczulić ogólnie poczuć, że, że go kochasz i, i co. Nie wiem co, że powiedzieć, że go kochasz i tyle. Nie no to w ogóle w Biblii tego nie ma. Wiesz, że po drugie to jest to jest nieporozumienie przeważnie. Najczęściej. Czasem coś z tego jest, ale najczęściej nie jest z tego prostego powodu, że bycie z Jezusem polega na rezygnacji z wielu rzeczy. I to Jezus podkreślał strasznie mocno i to jest, no nie można tego ignorować. Ja mówił, żeby kto nie, nie ma w nienawiści tego, tamtego i swojego życia nawet, to nie może być moim uczniem. Znaczy chodziło mu o to, że właśnie kto nie jest w stanie zrezygnować ze wszystkiego, ten nie może być, no. Więc no, nie, on jest tak naprawdę bardzo e, wyrozumiały w ogóle w tym życiu. W każdym razie u mnie tak jest. Może, może akurat mnie lubi bardziej niż ciebie. <laughs> Ale jednak jak coś chce, to coś chce. I to jest jego warunek, żeby nie będziesz mieć bogów innych ponad niego. I to się naprawdę nic nie zmieniło od Starego Testamentu, od początku świata. Bóg chce być na pierwszym miejscu. Jezus chce być też na pierwszym miejscu. I to się opłaca, mieć Go na pierwszym miejscu. Jak dla mnie, ale kurczę, wymaga to rezygnacji i to kurde, pierońsko bolesne czasem jest. I tyle powiem na ja ten już Nic nie powiem, bo znowu będę modzić tutaj, jak to każdy musi sam naprawdę coś Czyli ja powiem, ja wam puszczę na koniec muzyczkę, no taką muzyczkę Rich Mullins, którą już tu puszczam, ale ta dobra będzie albo nie Rushing Wind będzie na koniec. Rushing Wind i to były Noce na Odwyku. Ktoś mnie pytał na czacie na www.odwyk.com kiedy się zaczyna odwyk, więc mówię o 23 w środy. A we wtorki to ja nagrywam takie różne odcinki na jakieś tematy konkretne. Jak ktoś chce posłuchać, lubi, to niech sobie posłucha. Gadanie o Bogu w taki normalny, luźny, ludzki sposób. Z mojej perspektywy i mojego punktu widzenia już. Mojego jako Martina Lechowicza, a nie jako religii jakiejś konkretnej, albo księdza, albo tam rabina kogokolwiek innego. Mnie po prostu. Mnie, jak komuś się podoba, to dobrze, jak nie, to nie. To ma dać do myślenia, a nie wmawiać ludziom, że to jest jakaś jedynie słuszna prawda. I bardzo mi się to podoba, ta różnorodność ludzi i to, że tyle ludzi tutaj na odwyku jest i każdy kurde inny, to jest fajne. To mi się podoba strasznie. Dobra, to ja sobie, o, i znowu dyskusję na czacie widzę o konsekrowanych hostiach. <śmiech> nie moja działka. Ja dajcie mi święty spokój, niech mnie nikt nie pyta konsekrowane hostie już więcej, bo nie, to nie interesuje mnie, interesuje życie naprawdę, a nie hostie. Ten, życie, życie, życie realne takie. A Bóg mnie w życiu interesuje, nie w hostiach. Już, tyle e, to. A i i, i, i, i, na czacie przyszedł, tak się nazywa. Kiedy dzwoni Bóg i numery podaje? Pyta. Nie wiem, do mnie jeszcze nigdy nie zadzwonił. Ale słyszałem dziwne naprawdę sytuacje, że ludzie odbierali telefon od anonimowego kogoś, komu Bóg kazał zadzwonić pod jakiś numer i coś mu powiedzieć. Po prostu jazda nie z tej ziemi, jak dla mnie. Ja się nie spotkałem jeszcze z tym osobiście, ale że Bóg kazał komuś coś powiedzieć yy, konkretnego, czego on nie rozumiał, to tak, to z tym, co się spotykałem i rzeczywiście to robi wrażenie potem, bo naprawdę jak się widzi na żywo, że ktoś ci coś mówi nagle, czego on nie mógł wiedzieć, a to tak dokładnie odpowiada na pytanie twoje, które ty masz cały czas i cię to żre i ktoś znikąd przychodzi i ci daje odpowiedź. No to przecież jest tak ewidentne działanie Boga w tym, no bo ja nie wiem jak inaczej, że no normalnie nie da się przejść obojętnym. No ale to mówię, znowu trzeba przeżyć. Albo przynajmniej posłuchać, jak inni o tym opowiadają i, i wierzyć, że nie zmyślają. Co też jest trudne, bo jak się kudda... Ja bym sam nie uwierzył chyba ludziom, jakby mi tak opowiadali o tych jakichś różnych rzeczach właśnie takich. Chociaż ja wiem, raz usłyszałem na początku, pierwsze, co takie usłyszałem z takich historii właśnie, co tak Bóg działał, coś, to była historia, jak mi Goś opowiadał, jak go Bóg e, pozwolił mu uniknąć służby wojskowej. I to dla mnie było pierońsko ważne wtedy, bo miałem ten problem. I od tego to się zaczęło, taka pierwsza historia. Kurde, no gość mówił tak szczerze, że nie mogłem mu nie uwierzyć. Naprawdę to opowiadał technicznie po prostu. Przyszedłem tutaj, do tej komisji, a wcześniej się tak działo. I takie seria jakichś zbieg okoliczności... Yy, dziwnych, że no po no prostu szokujące, nie? wytłumaczalne w, w sposób taki, że albo gość ma jakieś szczęście, taki nie z tej ziemi w ogóle, że takiego czegoś nie ma, albo to musiał być Bóg, no bo nie da się tego inaczej wytłumaczyć, no nie wiem, ba jeszcze tajnymi spiskami tylko jakichś niewidzialnych ludzi, którzy potrafią ingerować, albo mają wszechwładzę, ubeków czy co, więc mówię, że no ale w sumie ja wiem, no, że, no, ale trudno jest uwierzyć w takie coś. No ale jak się mówi, widzę, że ktoś szczerze mówi: Kurde, myślę sobie. Pierwszy raz słyszę, żeby Bóg tak robił. Żeby ktoś mówił, że Bóg tak robi coś w życiu, bo do tej pory to Bóg służy tylko do tego, żeby razem z Nim cierpieć i chodzić na drogi krzyżowe albo coś, nie? A tu nagle słyszę, że Bóg coś. Robi. Dobra, kurde, już miałem kończyć, ja się tak wciągam zawsze w jakieś rozmowy. No to dobra, noc i w. o shareholder na czacie przeczytam sobie. Ja kiedyś puściłem Bogu Questa, żeby mi zrobił szóstkę w totka i trafiłem dwie liczby. <laughs> no to jak mówił DJ, trzeba go słuchać, bo to nie jest maszyna do spełniania życzeń. Do spełniania życzeń to służy taki kot z filmu 7 życzeń. To znać kota. No to nie o to chodzi w ogóle. W ogóle. Co za różnica szóstka w totka? Co to jest w ogóle za. No i co? Wyobraź się, że wygrasz szóstkę w Totka. No i co? Będzie fajnie przez pierwszy miesiąc, kupisz te wszystko i co dalej w życiu? Nic dalej. Życie naprawdę nie polega na tym, żeby mieć od cholery kasy. To jest tylko środek do czegoś tam. No Będziesz miał kasę i skończysz tak w tym samym miejscu, co skończył Hubert, że ma kasę i, i co dalej? Nic dalej nie mam w życiu nie po to jest naprawdę życie, żeby mieć kasę, tylko to jest, mówię, środek do czegoś. Możesz mieć kasę po to, żeby zrobić to i tamto. I to, to i tamto wtedy dopiero jest sensem życia jakiegoś. Ale dobra, może ja źle zrozumiałem czy coś. <grych> to Kule numer 8 zapytamy. Kulo numer 8. Co pani sądzi, pani Kulowska? Czy powinienem już kończyć? Should I, should I finish this podcast? Pani mówi, że... Chances aren't good cokolwiek to znaczy. Marne szanse, że skończę? Może ma rację. Marne szanse, że skończę. Mam się zapytać jeszcze coś? Co się mam zapytać? Zapytaj się, czy Bóg do mnie zadzwoni. Okej, okay, pytam się. Według tej opinii to oczywiście ósemki, ja nie odpowiadam, że czy ona ma rację, czy nie. Uwaga, czy Bóg zadzwoni do pana I A on mówi don't, don't bet on it. No. czy Pani, czy pani Kulowska czy dobrze mówi? don't bear on it, czyli jak ktoś to przetłumaczy na polski, no, że ja bym, ja bym, e, ja bym się nie zakładał, że zadzwoni. Bardzo dobrze mówi. E, don't bear on it. Ale nie powiedziała, że nie, no, więc, że jak ktoś ma ochotę słuchać kuli, to dobrze bardzo. Ja nie. Do, nie obstawiaj na to, nie stawiaj na to. O, dobrze, nie stawiaj na to. E, Dobrze, to od 1.43 to jest najwyższy czas, żeby skończyć. Tym bardziej, że miałem skończyć o 12. Nie wiem, czy ktoś mi uwierzy. Naprawdę miałem skończyć o 12. Yy, nadawanie dzisiaj, miałem taką gorącą chęć. Yy, shareholder głusła demoniczne. No shareholder litości. Jak rzucam monetą, to są gusła demoniczne. E, zabawka to jeszcze nie są gusła demoniczne. Bo ja naprawdę nie mam zamiaru stawiać w to. tylko dlatego, że mi czarna, plastikowa kula coś powiedziała ludzie. Aczkolwiek można tego używać do wróżb, takich naprawdę, że ktoś chce wróżyć. Niebezpieczna zabawka? Powiem, może powinienem wywalić ją. No no, fajna jest, śmieszna. Nie? Co myślicie? Dobra, nie, kiedy indziej będziecie myśleć. Ja do niej mam sentyment, bo widziałem film Interstate 60 i tam występuje taka czarna kula i myślę, że sobie chciałem mieć taką kulę. fajne, to jest śmieszna taka. Widzieliście film Interstate 60? To polecam. Taki fajny, fajny film niedoceniany. Shareholder mówi, chomik lepszy. Pewnie, że chomik lepszy. Chomika też mam tam w klatce sieć. Żegnam Państwa wylewnie i zapraszam na poniedziałkowe felietony, jak ktoś lubi czytać, a jak ktoś chce je posłuchać, to są też na stronie www.lotw.com eksperymentalnie. Na razie z prawej strony można sobie posłuchać tego albo poczytać. poczytać. O, ja je sobie piszę co tydzień, no, sobie Wam piszę, ludziom piszę. 400 osób przekroczyłem liczbę 400 osób, które subskrybują ten felieton poniedziałkowy. To jest takie domyślenia z punktu widzenia chrześcijanina, takie felietono kazania, coś, to nie jest kazanie, felieton raczej, dobrze jest felieton, tak. No i yy, tak, więc jak ktoś lubi, to zapraszam za darmo sobie zasubskrybować i będziesz mieć w skrzynce w poniedziałek albo, a we wtorek, albo we wtorek, a we wtorek możesz sobie poczekać, aż nagram nowy odcinek i o czymś znowu związanym z Biblią na przykład powiem, czy coś i to tyle na ten temat. A w ogóle to co? Tak, mało ludzi. Albo dobrze, nie, nie, nie zapraszajcie innych na odwyk. Będzie za dużo ludzi, to się zrobi tłum, jacyś dziwne telefony będą. Kamil znowu będzie dzwonił, że, żebym powiedział coś o dziewczynie albo prezent jaki. No, kupię Biblię, kupię Biblię. Zobaczymy, jak zareaguje. Śmiesznie będzie, nie? A jeszcze się okaże, przeczyta i coś tam wyczyta. no. no. Dobrze, Elbin Genzis 1 mówi, mam pomysła na nowy temat. Właśnie, jak masz nowego pomysła na nowy temat, to ja zbieram pomysły na nowy temat pod mailem martinmaupaodwyk.com. martinmałpaodwyk.com No i jak mi wyślesz ten temat, to sobie go schowam do przegródki fajne tematy, nowe pomysły w, w programie pocztowym i go może wykorzystam. Dobra, no, więc jeżeli ktoś tu przyjdzie, to jeżeli ktoś znasz, co sobie chce posłuchać, myśl, nie wiem, coś myśli o Bogu, chce zapytać o coś może, nie wiem, może powinien zrobić tak, że w ogóle nie wymyślam tematu, tylko odpowiadam na pytania, na przykład czy Biblia mówi to i tamto na jakiś temat, nie no, w sumie po coś, po to czytałem tą Biblię kilka razy, żeby coś tam, no, jakieś minimum wiedzieć, nie wiedzieć, więc może komuś odpowiem, e, zwłaszcza jak ktoś, większość ludzi nie zna w ogóle Biblii i, i to trochę jest bez sensu, bo Biblię trzeba znać, nawet się, jak się ktoś nie zgadza zwłaszcza jak się z nią nie zgadza trzeba wiedzieć z czym się nie zgadzasz nie? no to ja myślę sobie, że jak ktoś ma pytanie jakieś to no, odnośnie Biblii to, to też może zadzwonić, zapytać może takie po prostu zrobię w środy o 23 odcinki Co? po prostu pytanie dobra, na razie znikam zostawiam was z myślami o tym czy na Boże Narodzenie może warto by komuś było coś dać w tym roku ale nie rodzinie, prezenty, znowu jakieś tam skarpetkę po raz pięćdziesiąty drugi. Tylko, nie wiem, faktycznie może znaleźć przez Caritas jakiegoś biednego. Biednego, ale fajnego. Nie wiem, no kurczę, kogoś znaleźć. Albo jakieś dziecko, na przykład w Belize albo w Afryce i dać mu tam 10 funtów. Pięćdziesiąt złotych dla takiego dziecka gdzieś tam to jest, kurczę, życie przez miesiąc czasem. Więc może nie? Pomyślcie sobie. Pomyślcie sobie i zróbcie coś sensownego z tego Bożego Narodzenia w tym roku przynajmniej. E, albo z Hanuki. O, powiecie, że to jest Hanukowo-Bożonarodzeniowa wydanie komuś. O. Dzisiaj jest ostatni dzień Hanuki. Fajnie było. Całkiem fajny Hanukowy tydzień. I dobranoc Wam tu życzę, mówił Martin Lechowicz. Przy okazji yy, książka, książka moje coraz lepsze recenzje ma, zbieram, www.teoria.pl. Jak ktoś chce coś śmiesznego poczytać, yy, to, yy, to ja polecam. Albo kupić na prezent. Dla kogoś, kto się lubi śmiać, ma poczucie humor, lubi takie preczetowe rzeczy, yy, śmieszne książki, to jest dobry prezent. Ja bym kupił, co ja bym powiedział, ja nawet taką, taki napisałem. Dobrze, to dobranoc www.odwyk.com, www.kontestacja.com i www.teoria.pl. I Martin Lechowicz mówi dobranoc. Piosenka na koniec. wind blow through this temple blowing out the dust wind Trials come to test my faith.